Molium <śmiech> z życia mola książkowego, rozdział 27. Witam Cię serdecznie w kolejnym rozdziale Molium, audycji dedykowanej pasjonatom książek, molom książkowym, wielbicielom dobrej lektury, osobom, które tak uwielbiają czytać książki, jak i również o nich rozmawiać. Jeżeli po raz pierwszy stykasz się z tą audycją, to tak dla informacji Molium jest również podcastem tak zwanym o charakterze pamiętnikarskim, czyli hmm, bardziej taką osobistą rzeczą niż uniwersalną, oficjalną, formalną. Nie znajdziesz tutaj takich formalnych, oficjalnych streszczeń, różnych książek, recenzji. Bardziej natomiast napotkasz tutaj takie pamiętnikarskie, głosowe notki, w cudzysłowie, obszerne zapisy, pełne swobodnych, spontanicznych dygresji, zawierające przemyślenia, refleksje, moje takie subiektywne, własne, osobiste. Jak gdybym nagrywał je po prostu na potrzeby mojego własnego głosowego pamiętnika, dla siebie na przyszłość, żeby do tego wracać, kiedy tylko będę miał ochotę, oraz dla potomności dla wszystkich zainteresowanych. Podobnie do mnie, tą tematyką, czyli książkami wszelakiej, wszelakiej maści. A dzisiejszy rozdział dedykuję kolejne i z nich hmm. I znów będzie to pozycja niebeletrystyczna. Tak fajnie się aktualnie układa w Molium, że te powieści przeplatają się z tego rodzaju właśnie książkami. I dziś znowu hmm, niebeletrystyczna rzecz autorstwa Eckharta Toll. Hmm. Eckhart Toll Kojarzy się, jeżeli znasz tą postać, ona najczęściej kojarzy się z taką książeczką pod tytułem Potęga teraźniejszości. Niemniej jednak, aby było ciekawiej, dziś nie o niej będę opowiadał, lecz o drugim tytule, najbardziej znanym, Eckharta. Jakim jest nowa ziemia? Swoją drogą, ten koncept nowej ziemi pojawia się u różnych autorów, co ciekawe. Jakiś taki być może znak czasu bardzo mi się kojarzy z Dolores Callan, u której Taka fraza występuje wręcz bardzo często. Nowa Ziemia. Hmm. Przypuszczam, że już szczególnie w takiej książce pod tytułem um, Trzy fale wolontariuszy chyba. Nowa Ziemia i trzy fale wolontariuszy. Taki chyba byłby tytuł w języku polskim. tej pozycji. Ale wracając do Eckhart'a. W dzisiejszym rozdziale jako, że pozycja Nowej Ziemi jest taką pozycją z gatunku, z rodzaju bardziej przemyśleniowych, bardziej filozoficznych, bardziej duchowych, będzie w dzisiejszym molium sporo przemyśleń. W tym ujęciu ten rozdział możemy włożyć. Między innymi zaraz obok cyklu Waldenowskiego, dedykowanego hmm, eseją Henrygo Davida Toro, XIX-wiecznego amerykańskiego myśliciela, filozofa oraz obok rozdziału Molium, dedykowanego Potędzy podświadomości Josepha Murphy'ego. Też pozycja mocno przemyśleniowa, mocno zorientowana na rozwój duchowy, rozwój osobisty, sporo refleksji, spostrzeżeń, tak zwanych życiowych, ale w gruncie rzeczy dotyczących każdego z nas, przemyślenia tego rodzaju, które prędzej czy później możemy rozpoznać we własnej rzeczywistości, że mogą mieć w niej zastosowanie, mogą być w niej obecne, hmm. możemy coś z tego potencjalnie dla siebie wyciągnąć. Możemy rozpoznać, że sami zrealizowaliśmy już podobne spostrzeżenia. Hmm. Może to się okazać inspirujące do jakichś przemyśleń, do poszerzania perspektyw. Za to lubię te książki. Jeżeli one inspirują do myślenia, stymulują wręcz, hmm. sprawiają, że właśnie dzięki nim można poszerzać horyzonty jak to się mówi. Hmm. Trochę szerzej otworzyć oczy, zobaczyć więcej, zdać sobie sprawę z większej ilości tematów. Hmm. Dojrzeć coś, co może wcześniej było niewidoczne. Eckhart hmm. Nowa Ziemia. Zastanawiam się, czy zacząć od samej książki, czy od ciekawostek, czy jakiś garści informacji na temat samego autora, który zresztą jest dosyć taką osobliwą postacią na swój sposób. Można powiedzieć, że wiarygodnie prezentuje treści zawarte w swoich książkach, dlatego, że w książkach Eckharta Wiele odnajdujemy spokoju. Spokoju, równowagi, balansu, takiego pokoju wewnętrznego niezmąconego. On o tym wszystkim pisze tak, jak i jest to taka dosyć odczuwalna aura wypływająca z pomiędzy wierszy tego, co pisze. Odnajdujemy więc ten pokój wewnętrzny zarówno dosłownie ujmowany w słowach, jak i między tymi słowami. Jak gdyby w ich aurze. W ich klimacie. Jest coś takiego w pisaniu Eckharta, iż możemy poczuć ten pokój. Pewną niezależność, bo o niezależności również pisze. Właściwie o czym to są książki? Gdyż Eckhart tych książek trochę popełnił, już trochę stworzył. O czym pisze Eckhart To? Pisze przede wszystkim o chwili obecnej. To jest takie słowo, czy fraza, klucz. Chwila obecna. Tu i teraz. Pamiętam, kiedyś mój najlepszy kolega z tamtego okresu zwykł mi powtarzać taką frazę, że najbardziej liczy się chwila obecna. Najważniejsza jest. Tu i teraz. Ja chyba wówczas patrzałem na to przez palce, ale. W gruncie rzeczy również sam rozmyślałem na ten temat z swojego czasu, studiowałem, przyglądałem się pod kątem filozoficznym temu zagadnieniu, próbując jakoś zanalizować czas, koncept czasu jako takiego. I kiedy tak pochylałem się nad tym czasem, rozmyślałem, próbowałem w to jakoś wniknąć, ogarnąć, zrozumieć, czym tak naprawdę jest czas to linearne ujęcie, przeszłość, przyszłość, teraźniejszość, to hmm, dochodziłem niezmiennie do jednego i takiego samego wniosku logicznego. Mój umysł, rozum dochodził do tego jednego wniosku, który był dla mnie dosyć niesamowitym wówczas. A mianowicie, że wydaje się, Moje rozmyślania, kręte drogi, moich logicznych rozważań wydają się prowadzić ciągle i niezmiennie do jednego punktu. Do chwili obecnej, która wydaje się punktem hmm, jak kropka postawiona gdzieś na jakimś odcinku. Ale z drugiej strony te rozmyślania i analizy prowadziły mnie do takiego wniosku, że ten punkt jest nieskończony w czasie. Czyli, że nie można go zamknąć w jakichś granicach tak naprawdę. Że nie jest to tak naprawdę malutki punkcik. Hmm. Że to jest iluzja. Bardziej. A bliższym prawdy jest to, że ten punkt nie ma, nie posiada granic czasowych i to się wydawało takie osobliwe i trudne do ogarnięcia, do zrozumienia, dlatego, że przeczyłoby takiej logice stereotypowej, gdzie w każdej chwili możesz wydawałoby się wyznaczyć względem teraźniejszej chwili jakąś przeszłość i przyszłość. I wydawałoby się, że wówczas to, co określamy mianem teraźniejszości, leży na styku tejże przeszłości i przyszłości. Bardzo mało miejsca. Szplikę włożyć. Stąd ten punkt. Ja może nie będę teraz przywoływał całych rozmyślań, całego poru myślowego, który doprowadził mnie do tej konkluzji, iż ten punkt teraźniejszości tak naprawdę nie jest punktem, tylko jest wiecznością nieskończoną. Ale jeżeli chcesz samodzielnie o tym porozmyślać, jeżeli kusi cię to lub mogłoby jakieś filozoficzne rozważania, to podpowiem, że ja osobiście wyszłem wówczas od, od tego wyobrażenia, że teraźniejszość po pierwsze leży na styku przeszłości i przyszłości, a po drugie jest w ciągłym ruchu. To właśnie jest ten problem, że ono jest w ciągłym ruchu. gdyż przecież nie możemy tego zatrzymać. Rozpatrywanie czasu w formie zatrzymanej stopklatki jest nie w pełni wiarygodne, gdyż czas przecież płynie. wydawałoby <śmiech> się. Stąd to, co moglibyśmy określić mianem teraźniejszości w chwili obecnej, to tak naprawdę to coś nie będzie stało w miejscu, tylko będzie ciągle ruchome. I jeżeli byśmy chcieli stworzyć, pokusić się o stworzenie takiego realistycznego modelu czasu, makiety, to powinniśmy uczynić tą makietę ruchomą. A tak zwana chwila obecna powinna właśnie być w ciągłym ruchu na tej makiecie. I z tego punktu wyjdź. I być może dojdziesz w którymś momencie do takiego wniosku również, a być może nie. Wniosku o nieskończoności czasu. U Eckharta, co ciekawe, otrzymujemy podobny wniosek. Tyle, że Eckhart dochodzi do niego inaczej. Hmm. Być może bardziej przystępnie. Jakoś tak dosyć, powiedziałbym, że dosyć przystępnie. Dosyć przekonująco. To też jest zresztą kolejne zaskoczenie, że u Eckharta odnajdujemy koncept, który również napotykamy u Dolores Cannon. Dolores Cannon, jeżeli nie kojarzysz tej osoby, jest to taka kobieta, autorka pozycji również niebeletrystycznych z gatunku metafizyki, ezoteryki. Również w rozwoju duchowego, rozwoju osobistego. Mamy też tam zjawiska paranormalne, ufologia, duchy, życie po życiu, reinkarnacja, wymiary różne, równoległe rzeczywistości. Sporo, sporo, sporo tego. Takie z archiwum Mix w Pigułce, ale tak naprawdę nie w Pigułce, gdyż no, książek mocno kilkanaście. O ile nie, już ponad dwadzieścia parę. Gdyż pomimo faktu, iż Dolores nie jest już obecna na tym planie egzystencji, to jej książki są wydawane nadal, tak jak gdyby dyrygowała tym procesem ze zaświatów. Ale tak hmm, naprawdę dzieje się tak, dlatego iż Dolores cały czas pracowała nad tymi książkami i zestawiła ich trochę w związku z tym. Hmm. Oczekujących w kolejce na przejście przez te wszystkie procesy wydawnicze, formalności, zanim znajdą się na półkach księgarni. Stąd nadal mamy te książki wydawane, one gdzieś tam schodzą. Jedna po drugiej jeszcze. Więc myślę, że spokojnie dwieście parę książek Dolores hmm. będzie łącznie. O Dolores Kanon opowiadałem już w Molium i jeżeli interesują Cię tego rodzaju tematy, to serdecznie zapraszam do zapoznania się z tymi rozdziałami, szczególnie w związku z tym, iż na polskim rynku znajduje się wydanych zaledwie kilka i to początkowych, starszych, starszych takich dosyć pozycji Dolores. Natomiast... Te takie najbardziej apetyczne, najbardziej obfite treści z jej dorobku niestety nie znalazły się na tutejszym rynku. Szczęśliwie jednakowoż hmm, potrafię czytać po angielsku, stąd też mogłem opowiedzieć w Molium również o tych treściach, które w Polsce wydane nie zostały, co sprawia, że Molium przybliża Dolores polskiemu czytelnikowi bardziej niż czynią to polskie wydawnictwa. Wracając jednak do Eckharta, gdzieś tam w odniesieniu do Dolores, to wspominałem o tym koncepcie czasu. Koncept czasu w takim osobliwym ujęciu, które ukazuje czas jako iluzję. Jako iluzoryczne. Umowny raczej niż realny twór. Umowny koncept, który istnieje, żeby hmm, ułatwiać postrzeganie rzeczywistości, ułatwiać jakby organizowanie sobie tego postrzegania przez umysł. Podczas kiedy jednakowoż tak naprawdę jest on fikcyjny. I nie ma czegoś takiego jak czas, tak naprawdę. Jest to bardziej umowa społeczna. Sposób postrzegania rzeczywistości. Pewna rama, w którą tą rzeczywistość obieramy, żeby było nam łatwiej organizować wszystko, co postrzegamy i doświadczamy. Odnajdujemy to u Dolores. Taki koncept. Co ciekawe, nawet u wspomnianego Henry'ego Toro również Henry wspomina zresztą w Waldenie, czyli w tym zbiorku esejów, na temat którego nagrałem już kilka dobrych rozdziałów w Również serdecznie zapraszam, jeżeli lubisz przemyślenia, szczególnie takie życiowe, filozoficzne, duchowe. Henry wspomina przecież o koncepcie Czasu postrzeganego przez jakieś plemiona indiańskie. Czasu, które nie rozróżniają ci Indianie na przeszłość, przyszłość i teraźniejszość tak naprawdę. Gdyby tak poszperać, faktycznie również i w innych miejscach słyszałem, napotkałem już na taką informację, że do dziś istnieją kultury na Ziemi, które... nawet na Ziemi. Po co szukać gdzieś poza Ziemią? Nawet na Ziemi istnieją kultury, które postrzegają czas w ten właśnie osobliwy, taki oryginalny sposób, że wszystko ma miejsce teraz. Wszystko jest teraźniejszością. Dlaczego mówię, że nie trzeba poza Ziemię wychodzić? Dlatego, że generalnie u Dolores u Dolores Kanon odnajdujemy ten koncept czasu postrzeganego jako wieczną teraźniejszość. Um, u innych cywilizacji. Tam to w ogóle jest um, ujmowane w takich ramach, że czas postrzegany linearnie jest bardzo charakterystyczny dla Ziemi. Konkretnie dla tego świata. Takie postrzeganie czasu i tam w gruncie rzeczy to dla innych bytów, dla innych istot, dla innych cywilizacji to właśnie Ziemia jest raczej osobliwa pod kątem postrzegania czasu niż ich własne. Natomiast wracając do Eckhart to i jego postrzegania czasu. U niego, jak już mówiłem, odnajdujemy ten koncept wiecznej teraźniejszości, do którego Eckhart doprowadza nas w dosyć przystępny sposób. Na przykład, wskazując na taki prosty fakt, że możesz żyć właściwie tylko teraz. Tylko i wyłącznie tu i teraz. Jeżeli zadać sobie takie pytanie, kiedy dzieje się życie, kiedy ma miejsce, to odpowiedź jest możliwa tylko jedna. Jest nie odpowiedź teraz, w tej konkretnie chwili. Tylko i wyłącznie w tej konkretnie chwili życie ma miejsce. Przeszłość i przyszłość? Hmm. Ciekawe spostrzeżenie, iż o przeszłości, kiedy mogę myśleć o przeszłości, właściwie kiedy mogę przebywać w przeszłości. Bo wydawałoby się, że mógłbym przebywać w przeszłości, zatapiając się we wspomnieniach. Ale kiedy? Kiedy jest to możliwe? Hmm. Czy to wygląda tak, że Wskoczę na chwilę z tej i faktycznie przeniosę się w przeszłość, wspominając. Eckhart wskazuje, że nie, że tak naprawdę myśleć o przeszłości, czyli wspominać, mogę tylko teraz również. Tylko teraz mogę to robić. Nie mogę tak naprawdę się przenieść. Mogę w tej konkretnej sekundzie, w tej konkretnej chwili wspominać. I tylko w tej konkretnej chwili mogę to czynić. Tak samo w odniesieniu do przyszłości. Znowu, jeżeli miałbym rozmyślać o przyszłości, to też tak naprawdę nie przeniosę się na ten czas, w tą przyszłość, tylko myśleć o przyszłości mogę również tylko i wyłącznie teraz. Myśleć o czymkolwiek mogę właściwie tylko i wyłącznie teraz. Kiedy ma miejsce ten proces myślenia? Tylko teraz. Hmm. Tylko teraz jest to dla mnie dostępne. Inna sprawa, że to teraz wydaje się hmm, nieograniczone czasowo, dlatego, że zawsze możemy wyznaczać Różnorakie koordynaty czasowe tego teraz. Czyli to teraz na tarczy zegara może przybierać różne formy na kartach kalendarza. Niemniej jednak nie zmienia to faktu, iż cały czas jest to jedyna przestrzeń, w której mogę żyć. Jedyna przestrzeń, jedyny czas, w którym mogę myśleć o przeszłości i przyszłości w którym mogę je odwiedzać. Ale tak naprawdę nie ruszam się z miejsca, to czyniąc. Hmm. Nie wyskakuję z teraźniejszości, nie opuszczam chwili obecnej ani na chwilę. Tylko bardziej zmieniam punkt mojej uwagi. Punkt mojej koncentracji. Ale tak naprawdę przebywam cały czas w tak zwanym teraz, we chwili obecnej. I jeżeli miałbym wrócić do tego, o czym Eckhart pisze, to właśnie najwięcej pisze o tej chwili obecnej, przedstawiając pewien pogląd, pewną perspektywę postrzegania życia, rzeczywistości, zogniskowaną wokół tejże chwili, wokół teraźniejszości. On proponuje, żeby skupić się na tu i teraz oraz przedstawia, dlaczego może to się okazać dla nas atrakcyjne. Co może to nam dobrego dać? Od czego mogłoby to nas uwolnić? Jakie profity wnieść? Magiczną w cudzysłowie, warstwą jego książek jest ta ich aura, o której już wspominałem, ten emanujący z nich pomiędzy wierszy, pokój, pokój, spokój, balans, niezależność, to wszystko, o czym on pisze, to jest coś w tym niesamowitego, że to również gdzieś tam jednocześnie emanuje z jego książek. I ciekawe on sam. Piszę o tym nawet w którymś miejscu, chyba w potędze teraźniejszości, że ta książka to nie jest tylko treść w słowach, ale to jest również treść w przestrzeni między słowami, która wydawałaby się pusta. W przestrzeni która wydawałaby się pusta. W przestrzeni, która wydawałaby się niewypełniona żadną treścią. Jeżeli obejrzałbyś, obejrzałabyś Eckharta na YouTubie, słuchając go, co on tam sobie mówi, nawet nie trzeba znać języka angielskiego, abstrahując od tego już w ogóle, czy filmik ma polskie napisy, czy nie. Możesz zauważyć wówczas, że Eckhart Częstokroć robi takie przerwy. I to nierzadko niekrótkie przerwy pomiędzy swoimi wypowiadanymi przez siebie słowami. Przestrzeń bez treści. To emanuje tak z jego książek, jak i z jego osobowości kiedy go posłuchać, to również można dosyć wyraźnie odczuć te wszystkie wartości, o których on pisze. Jest coś niesamowitego w tym, że on jest cały czas spokojny, wydaje się być. Nawet jak gdzieś tam od czasu do czasu się śmieje, to Robi to w taki zupełnie nieco sposób i ten sposób nadal jest spokojny. To jest niesamowite. On jest uosobieniem spokoju. Uosobieniem tego, o czym pisze. Bardzo wiarygodną ilustrację tego stanowiąc. To jest niesamowite w nim. Gdyż jest on dla mnie bardzo właśnie wierną reprezentacją własnego przekazu. Bardzo wiarygodnym przez to autorem. Tak ponadprzeciętnie. Wracając do Nowej Ziemi. Myślę, że zacznę od faktycznie osoby Eckharda, tak jak mam w notatkach generalnie zapisane. Hmm. Może tak będzie najprościej. A zapisane mam, iż Eckhard pojawił się na tym planie w roku 1948. Być może nadal mieszka w Vancouver, w Wieżowcu. To ciekawe. Swoją drogą, Vancouver. Swoją drogą ładne miasto. Dosyć. Coraz częściej o nim słyszę i coraz bardziej mi się wydaje apetycznym miejscem do mieszkania. Pierwszym razem, kiedy usłyszałem o Vancouver, był być może... Ten czas, kiedy usłyszałem o tym w kontekście serialu z archiwum Mix, którego pierwsze odcinki kręcono właśnie tam. Prawdopodobnie. Hmm. Vancouver, Kanada. Pierwsza taka kwestia, która mnie dosyć zainteresowała. W samej osobie stricte Eckharta jako człowieku. Pomijając już fakt jego tego całego przekazu obszarnego, obfitego, do którego dojdziemy oczywiście dzisiaj. Tego pięknego lipcowego poranka, bo zapomniałem stwierdzić, że dzisiaj nagrywam pięknego lipcowego poranka, który jeszcze się nie rozświetlił jaskrawym światłem i bardziej przypomina zachmurzony dzień taki. Hmm. Ale tak naprawdę nie jest zachmurzony, bo spoglądam przez okno i z pomiędzy gałęzi drzew, obficie, usianych liśćmi przedziera jak najbardziej błękitne niebo. Piękny błękit. Więc myślę, że po prostu od tej strony jeszcze nie ma tego jaskrawego Słońca, ale wszystko przed nami. Hmm. Wszystko przed nami. Niemniej jednak jest z pewnością rześki poranek. Lipiec to mój mi ulubiony miesiąc w swoim hmm. hmm. Chyba niedawno nagrywałem klimatyczną nocą. Tak. Rozdział o Zbigniewie Nienackim i panu samochodziku. A dziś klimatycznym poranek. Hmm. Cichym, jeszcze nierozkręconym, jeszcze się nie rozkręcił, jakieś tak. Ale klimatycznym to już to światło jaskrawe, które teraz aktualnie widać tylko co najwyżej w odbiciach murów za oknem, gdzieś tam. Przypomina coś mieniącego się. Hmm. Jakieś takie kryształki, lustra. Coś w tym jest niesamowitego, że rzeczy potrafią się tak mienić, błyszczeć w jaskrawym świetle, przypominając szkło, czy jakieś kameczki szlachetne. Ale nie wchodząc w tą dygresję, mówiłem o tym, co mnie bardziej zaciekawiło w Rysie Eckharta. Jedną z tych rzeczy jest kwestia jego imienia. Otóż okazuje się, że Eckhart to nie jest jego imię, które zostało mu nadane, kiedy przyszedł na ten świat. On tak naprawdę nazywa się Ulrich lub nazywał Ulrich Leonard I praktycznie rzecz biorąc, dlaczego Eckhart? Dlatego, iż w którymś momencie postanowił sobie to imię zmienić. Istnieją różne hipotezy tłumaczące, jak do tego doszło. Jedną z nich jest taka bardziej przyziemna, która po prostu mówi o tym, iż Eckhart czy brał to imię, żeby oddać hołd jakiemuś tam pisarzowi, którego podziwiał, czy wartościował. Natomiast inna hipoteza, znacznie bardziej interesująca, przedstawia historię, w której Eckhartowi się po prostu to imię przyśniło, a konkretniej rzecz biorąc Przyśniły mu się jego własne książki, które we śnie widział na półce. Widział książki podpisane imieniem Eckhart i wiedział w tym śnie, że to są jego książki. Niedługi czas po tym, jak ten sen mu się przyśnił, stało się coś dosyć osobliwego, mianowicie jeden z jego znajomych, Ni stąd ni zowąd nagle zwrócił się do niego per Eckhardt, co ostatecznie utwierdziło go w tym, że powinien przybrać to imię faktycznie. Ciekawa historia. W innym miejscu odnajdujemy taką informację, iż Eckhardt przybrał to imię żeby być bardziej spójnym. Otóż z biegiem lat zdał sobie sprawę z tego, że znalazł się na drodze swojego rozwoju, na drodze własnej ewolucji w zupełnie innym miejscu. Kolokwialnie mówiąc, zdał sobie sprawę z tego, że jest już po prostu dosyć innym człowiekiem niż kiedyś, że ta różnica jest duża. Z względem tego, kim był kiedyś, a kim jest teraz. Jak się czuje, jak siebie identyfikuje samego, jak siebie postrzega, jak się czuje ze sobą. To sobie sprawia, że jest znacząco inną osobą dzisiaj niż kiedyś. I żeby podkreślić tą zmianę, może nie tyle podkreślić, może inaczej. On z drugiej strony odczuwał to swoje dotychczasowe imię, Ulrich, jako charakterystyczne bardziej dla tego, dla, dla jego osoby z przeszłości, która już nie istnieje. Ono było taką metką przypiętą do hmm, jego starego ubrania, znoszonego już i dawno odłożonego na półkę. Natomiast od dłuższego czasu nosił już nowe, był już kimś innym i nie potrzebował tej starej metki. Byłoby to wręcz nie na miejscu, wydawało się to dosyć nie na miejscu, gdyż ona opisywała coś, co już nie istnieje. Wydawała się archaizmem, czymś niepasującym do tego, co jest dziś. Więc żeby pasowało wszystko, żeby wszystko było spójne, żeby wszystko było na swoim miejscu, Eckhart postanowił pozbyć się tej metki i zastąpić ją nową, taką, która mogłaby w jego odczuciu pasować, a już nie nosić na sobie czegoś, z czego wyrósł po prostu. Więc pozbył się tego i zmienił imię. I ta motywacja zmiany imienia dosyć dosyć mnie zaciekawiła, zainteresowała. Szczególnie dlatego, iż koncept, w jaki sposób on to motywował, czy motywuje, jest mi dosyć bliski i znajomy. W związku z tym, że podobne przemyślenia, podobne odczucia niedawno również miałem, stosunkowo niedawno w tym życiu. Hmm. chociaż w nieco innym kontekście. Żeby uzupełnić jeszcze ten obraz Eckharta motywacji zmiany imienia, to on był jeszcze bardziej zmotywowany do tego, poprzez fakt, iż ten okres, z którym kojarzył, kojarzyło mu się imię Ulrich, był dla niego okresem dosyć hmm, ciężkim, dosyć negatywnym, żeby tak żal. To był okres jego dzieciństwa, jeszcze kiedy mieszkał w Niemczech. To już szczególnie był świetny powód, żeby się od tego ostatecznie odciąć. Okazuje się, że Niby tak trywialna rzecz jak imię dla wrażliwej, sensytywnej osoby może być czymś dosyć istotnym. I jestem w stanie jak najbardziej to zrozumieć. Z czym mi się to kojarzy? Mi się to kojarzy z moimi odczuciami względem języka języka mówionego, czy pisanego, jakim się wypowiadamy, jako narzędzia ekspresji. Otóż w tym przypadku imienia mamy imię jako narzędzie ekspresji, etykietę, która zawiera pewną wibrację, pewną symbolikę, w jakiś sposób się z nami kojarzy. Tak jak ta, ten metafizyczny, nie metafizyczny, metaforyczny ubiór, jak już mówiłem, że jest jakieś ubranie, z którego wyrośliśmy, jest jakieś ubranie, które mamy aktualnie na sobie. Czyli w taki metaforyczny sposób ujęte postrzeganie siebie. Jak postrzegamy siebie? Jak się dzisiaj czujemy? W odniesieniu do tego, jak się czuliśmy kiedyś? Za kogo się uważaliśmy kiedyś? Jak siebie kiedyś postrzegaliśmy? Można by to opisać jako rodzaj outfitu, stroju. I możemy zauważyć, obserwując siebie z biegiem czasu, że są outfity, stroje, Ubrania, z których wyrastamy. Postrzeganie siebie, forma nas samych, z której po prostu wyrastamy. Kiedyś um, uważaliśmy się, postrzegaliśmy w dany sposób, minęło trochę czasu i to się dosyć mocno zmieniło. Co odnajduje swoje, um, swoją ekspresję, swoje wyrażenie w różnych najróżniejszych rzeczach, jak na przykład faktycznie. Nawet taki dosłownie już rozumiany sposób ubierania się. Ja na przykład kiedyś lubiłem bardzo chodzić w takich stricte sportowych butach, ewidentnie sportowych. Jakichś Adidasach, Nike, ale takich, które wyglądały ewidentnie sportowo. Młodzieżowo. Później okazało się w ogóle z zaskoczeniem, ze zdziwieniem, że nie czuję, żeby to było dla mnie na miejscu. Nie chodzi o jakieś stereotypowe poglądy, tylko, że po prostu to mi się już nie podoba. To już gdzieś tam nie jest synchronizowane z moją wibracją, z tym, jak się czuję jako ja. O wiele lepiej się poczułem w butach, które były bardziej eleganckie. Ale znowu nie stereotypowo, to nie były jakieś pantofle czy coś, tylko miałem to szczęście odnaleźć model butów, które wyglądały jednocześnie sportowo i jednocześnie elegancko. Nie były stricte sportowe, jeżeli chodzi o ich styl, o ich design. To się nie rzucało w oczy, ale były raczej sportowe subtelnie i eleganckie również subtelnie, czyli ta elegancja również nie była czymś, co się w oczy rzucało w przypadku tego konkretnie modelu butów. To było dla mnie niesamowite znaleźć takie konkretnie buty, które były zarówno eleganckie, jak i sportowe, a jednocześnie żadna z tych płaszczyzn nie rzucała się w oczy, nie dominowała w tych butach. Czyli moglibyśmy inaczej powiedzieć, że była to taka sportowa elegancja. I okazało się, że. Czy taka żywa elegancja, pełna, pełna energii, ale elegancja. I to mi się bardzo, bardzo, bardzo spodobało. W ogóle ujęło mnie, że design tych butów, to były czarne buty, miał w sobie czerwone elementy. One generalnie były niewidoczne na zewnątrz, one były bardziej w subtelnych miejscach, ale były. I to mnie ujęło, dlatego, że. Jeden z moich ulubionych telefonów również jest czarny z taką, z elementami chromowanej, czerwieni. I to hmm, bardzo w moim guście stylistycznym, designerskim jest. Stąd, hmm, ach, uwielbiam te buty. No ale wracając do, do tego hmm, wyrastania w siebie, <śmiech> stwierdzania, że dzisiaj się jest inną osobą, dzisiaj inne rzeczy do nas przemawiają, to jak najbardziej jedną z takich rzeczy może być nasze własne imię. I jeżeli chodzi o mnie, to jedną z takich rzeczy stał się dla mnie również język. Język polski i język angielski. Otóż w którymś momencie zdałem się sprawdzać, że Wibracja, aura języka angielskiego, to jak odczuwam ów język, jest mi znacznie bliższe niż język polski. Hmm. U mnie nie jest tak, że język polski kojarzy mi się negatywnie, czy ciężko, tak jak Eckhartowi to imię Ulrich, ale Bardziej wygląda to w ten sposób, że odnalazłem narzędzie, odnalazłem coś, co czuję jako jeszcze mi bardziej bliskie, jeszcze bliższe. Czyli ja w języku polskim czuję się dosyć swobodnie, hmm. można powiedzieć jak ryba w wodzie. Lubię ten język, hmm. lubię jego bogactwo, kwitość, spektakularność. Z drugiej strony, kiedy stykam się z językiem angielskim, którego nauka jest zresztą jedną z moich najnowszych pasji, aktualnie, kiedy stykam się z angielskim, to czuję wyraźnie, że to jest znacznie bardziej mój język, znacznie bardziej w moim guście. A może nie tyle znacznie bardziej, co jeszcze bardziej niż polski. Polski jest w porządku. Tak jak mówiłem, doceniam go. Jest dla mnie bardzo swobodny. Podoba mi się jego obfitość. Natomiast angielski hmm, to jest coś, co jeszcze bardziej mi się podoba. W czym się czuję jeszcze lepiej. To było trochę tak, jeżeli interesujesz się komputerami, ym, może nawet jesteś geekiem tak zwanym komputerowym, czyli pasjonatem komputerów, maniakiem komputerowym, tak żartobliwie mówiąc, to powiem Ci, że Podobnie było z Windowsami, systemem Windows na komputerze. Kiedyś, um, kiedy był jeszcze Windows 98, czasy Windowsa 98, to mnie fascynowało wówczas, że było takie narzędzie, czy w ogóle, może inaczej, mnie fascynowało w Windowsie 98, że po raz pierwszy wprowadzono tam gradientowane paseczki tytułu w oknach. <śmiech> Czyli, że jak się miało jakiekolwiek okno w interfejsie Windowsa 98, to jego pasek tytułowy mógł mieć, mógł być dwukolorowy. Mógł jeden kolor przechodzić w drugi, z lewej do prawej. Tego wcześniej nie było w Windowsie 95 i wcześniejszych. Pierwszy raz to pojawiło się w Windowsie 98. Tym się bardzo podobało, a już szczególnie Byłem podekscytowany, kiedy poznałem narzędzie, które nazywało się Desktop Architect. I to było bodajże niemieckiej produkcji narzędzie, program darmowy, który potrafił wyciągnąć z tego interfejsu Windows 98 znacznie więcej, umożliwiając, umożliwiając użytkownikowi modyfikowanie jego detalicznych parametrów. Mówiąc prościej, można było znacząco sobie zmienić wygląd tego Windowsa 98 za pomocą tego programu Desktop Architect. Można było zmienić nie tylko kolory tych gradientów, być może nawet dodać więcej niż tylko dwa kolory do gradientu płaska tytułowego, ale można było również manipulować stopniem tej trójwymiarowości przycisków, na przykład robiąc je całkowicie płaskie. Można było je chyba nawet zaokrąglać. Takie różne rzeczy. I to był dla mnie wówczas efekt wow! To mi się bardzo podobało. To było bardzo w moim guście. Ja sobie szeroko eksperymentowałem z tym, hmm. projektując różne, komponując różne takie interfejsy, wyglądy, skórki moglibyśmy powiedzieć, tak? Do czasu. To mnie fascynowało do czasu, kiedy zobaczyłem po raz pierwszy Windows XP. To Do dzisiaj dosyć popularny zresztą. Jak zobaczyłem po raz pierwszy Windows XP, to wszystko się dla mnie zmieniło. I to, co mnie bardzo, bardzo fascynowało jeszcze niedawno, czyli ten wygląd Windows 98 zmodyfikowany przez desktop architect, to tak jak ręko przestało mnie fascynować i po prostu byłem już zachwycony interfejsem Windowsa XP, który wyglądał zupełnie inaczej i hmm. po prostu mnie zachwycił. Ale dokładnie analogiczna rzecz stała się znowu, kiedy Microsoft wypuścił Vista, System, który znowu wprowadził dosyć dużą zmianę w wyglądzie w interfejsie użytkownika. Było dokładnie to samo. XP, wygląd XP mnie fascynował do momentu, kiedy zobaczyłem listę. Jak tylko zobaczyłem listę, to XP nagle stał się dla mnie przedszkolny, prymitywny. I już w ogóle przestał mnie fascynować. Natomiast bardzo spodobała mi się wista To teraz było w moim guście. Podobało mi się. Odczuwałem to jako taką futurystyczną, nowoczesną elegancję. Bardzo mi się to spodobało. Hmm. Czyli można by rzec, wyrosłem gdzieś tam lub wyrastałem z biegiem czasu z tych starszych wyglądów 9.8, XP, kiedy nadchodziło coś nowego. Hmm. I Czy to znaczy, że coś było nie tak z wyglądem XP czy z 9.8? Nie, to raczej kwestia czy jest coś adekwatne dla danego czasu, w danym miejscu i czasie, czy to jest nadal adekwatne, czy to jest nadal na miejscu, czy to jest nadal najlepsze rozwiązanie, bo kiedy już poznałem Vista, to jakby pozostawanie dalej przy wyglądzie XP, czy 98 nawet, byłoby już dla mnie nie najlepszym rozwiązaniem, byłoby wręcz dyskomfortową opcją, w związku z tym, że znam coś lepszego, znam coś Lepszego w tym znaczeniu, że znacznie bardziej w moim guście, więc stąd ten dyskomfort byłby, gdybym nadal obstawał przy czymś, co nie jest najbardziej w moim guście. Nie jest moją najwyższą ekscytacją. I dokładnie tak z językiem angielskim się stało, że o ile w języku polskim dosyć dobrze się czuję i swobodnie, o tyle brzmienie języka angielskiego, jego wibracja, aura, odkrywam w nich, że są w moim guście jeszcze bardziej. Że są mi znacznie bliższe. Że są dla mnie narzędziem ekspresji znacznie bardziej odpowiednim. Znacznie bardziej ze mną jakby rezonującym niż tak zwany język ojczysty. To jest w sposób intrygująca rzecz, dlatego, że w angielskim jeszcze nie potrafię się aż tak biegle wypowiadać jak w polskim. Przeprowadzałem już pewne próby nagrywania audycji i to nie idzie mi jeszcze tak płynnie i swobodnie. A jednak już od dawna wiem, że ten język jest bardziej mój. Coś jest w nim takiego. Stąd zresztą stąd ta koncepcja Thomas Lee. to jest tożsamość, która jest moją tożsamością podobnie jak ta zmiana imienia Eckharta, bardziej już na miejscu dzisiaj dla mnie niż Moje polskojęzyczne imię, nazwisko, które dziś odczuwam bardziej jako przeżytek. Jako relikt przeszłości. Może nie tyle relikt, co etykietkę przeszłości. Coś, co jest przydatowane zdecydowanie dla mnie. Ja się nie czuję jak te polskojęzyczne imię, nazwisko. Czuję się bardziej zdecydowanie jak Thomas. Thomas Lee. To jest hmm, symboliczne ujęcie mojej teraźniejszej wibracji. Długo nad tym myślałem, swego czasu szukałem tego wyrażenia, gdyż odczułem taką intensywną potrzebę w pewnym punkcie żeby odnaleźć nową etykietkę w cudzysłowie. Znacznie bardziej na miejscu dla mnie dzisiaj. Gdyż zacząłem czuć coraz większy dyskomfort z tym, że dotychczasowa etykietka nie jest odpowiednia. Nie wyraża mnie wystarczająco. Nie rezonuje ze mną wystarczająco. Wydaje się bardziej już nie na miejscu. Opisywać mnie już nieaktualnego. Zbyt wiele się zmieniło we mnie. I w tym miejscu właśnie ten wspólny mianownik z Eckhartem, że odczułem podobnie do niego, że zbyt wiele się zmieniło we mnie, żebym dalej obstawał przy starym imieniu. Odczułem namacalną wręcz potrzebę, żeby to zmienić, żeby hmm, być spójnym, nie operować przedatowanymi hmm, komponentami w sobie. Nie naklejać na siebie niczego, nie używać, nie ubierać, nakładać, co jest przedatowane. Tylko raczej używać wszystkiego, co jest współczesne. Tu i teraz rezonujące żywo ze mną. I Stąd dotarłem do takiego konceptu Thomas Lee. Miałem to szczęście i swoisty zaszczyt odkryć język angielski, który mi się tak pięknie kojarzy, pięknie dla mnie brzmi, melodyjnie. Jednocześnie posiada bardzo taką styczną dla mnie wibrację. Coś w tym takiego jest. Jakiś rodzaj Hmm. nowoczesności, no, to nie jest najbardziej precyzyjne słowo. A może też nie będę w to wnikać jakoś specjalnie bardziej teraz. Tylko chciałem to zarysować mniej więcej. Ograniczę się, myślę, do tego zarysowania wspólnego mianownika z tą historią zmiany imienia. Hmm. To jest dosyć istotna rzecz. I zaskoczyło mnie, kiedy odkryłem, że Eckhart posiadał właśnie taką motywację. Hmm. Co dalej? Jeżeli chodzi o jego życiorys. Następna rzecz, która najbardziej zwróciła moją uwagę. Ja nie będę streszczał całego życiorysu Eckharta. Ja się zwykle kieruję tym, iż w volume przedstawiam rzeczy, które szczególnie zwróciły moją uwagę, które mi się gdzieś tam szczególnie spodobały, czy szczególnie mnie zainteresowały. Jedną z takich rzeczy jest informacja, do której dotarłem po raz pierwszy słuchając zwiadu wywiadu z Eckhartem na YouTubie. Kiedyś tam Dosyć interesujący wywiad. Jeżeli go znowu wyszperam, to jak najbardziej wrzucę, dołączę namiary do tego wywiadu do notatek z tego rozdziału Molium. Na naszej stronie internetowej, której adres, tak dla przypomnienia, brzmi www.moliumpodcast.blogspot.com Molium pisane przez M jak Mariela na początku i na końcu. Podcast pisane przez C. Moliumpodcast.com blogspot.com i tam znajdziesz wszystkie dotychczasowo wydane rozdziały, ładnie posegregowane według haseł, autorów. Taki ładny, fikuśny poseczek z autorami, przywiejący się w poziomie. Tam odnajdziesz, możesz segregować te rozdziały po tych autorach, po ich buźkach. Ale przede wszystkim wartością na tej stronie jest to, że każdy poszczególny rozdział molium jest opatrzony nierzadko obfitymi, detalicznymi, drobiazgowymi notatkami, pełnymi linków, namiarów. Jeżeli chcesz własny research zrobić, gdzieś pogłębić jakąś wiedzę, informację, poszperać, to tam znajdziesz sporo takich namiarów wskazujących, drogowskazów, wskazujących różne, różne, różne takie kierunki, do których było mi dane dotrzeć. Fajnie jest to wszystko zgłębiać. Jeżeli chodzi teraz o kolejną rzecz, która mnie zainteresowała Karta, jako u osoby, hmm, na jego drodze życia, to była to jego przeprowadzka do Hiszpanii. To było podyktowane tym, że jego rodzice um, generalnie nie żyło im się dobrze ze sobą, kłócili się i generalnie hmm, już nie pamiętam, czy żyli w separacji, czy wręcz bardziej nawet, jeszcze bardziej oficjalnie się rozstali, ze sobą rozeszli. W każdym razie to dla ekwarta zaowocowało w którymś punkcie, kiedy miał lat 13, tym, że przeprowadził się do ojca, do Hiszpanii. Z tychże Niemiec. I co tam najbardziej w tej przeprowadzce zwróciło moją uwagę? To to, że jego tato nie zmuszał do tego, żeby on chodził do szkoły. Raczej miał takie podejście, że jeżeli Eckhart chciał chodzić do szkoły, no to w porządku. Jeżeli nie, to też w porządku. Hmm. Niesamowite dla mnie. Ile osób odnajdziemy w dzisiejszym świecie, która miałyby taką postawę, że nie zmuszać własnego dziecka do tego, żeby chodziło do szkoły, jeżeli nie chce. A jak hard nie chciał? Miał jakąś traumę w kontekście szkolnictwa. Kolejny wspólny mianownik ze mną, swoją drogą. Hmm. i uchwało się szczęśliwie tutaj, to mnie bardzo ujęło, że jego własny rodzic dał mu taką możliwość po prostu żeby po prostu mógł żyć swoim życiem żeby mógł żyć własnym życiem drogą, jaką sam chciał podążać a jaką drogą chciał podążać Eckhart w tej Hiszpanii, to przede wszystkim chciał się po prostu uczyć sam, żyć po swojemu. Hmm. Jeżeli coś go interesowało, to mógł to zgłębiać samodzielnie przecież. I faktycznie to robił. Zgłębiał literaturę, filozofię, astronomię, uczył się języków obcych i robił to na własną rękę. Hmm. O jest bardziej bezstresowo, komfortowo. W ten sposób przeżył ten czas w Hiszpanii. To mnie bardzo, bardzo ujęło. Taka postawa jego taty. W efekcie tego, że uczył się tych języków, później mógł sam ich uczyć. Kilka lat później kiedy znowu się przeprowadził tym razem do Anglii. To tam uczył później hiszpańskiego i niemieckiego. Hmm. Ale i w tej Anglii doznał przełomu. Rzeczy hmm, chyba najważniejszej w jego całym życiu. Takiego głównego zwrotu akcji. Otóż okazuje się, że on czy moglibyśmy rzec, że miał depresję? Ciężko mu było psychicznie. Być może coraz bardziej. W którymś momencie było mu tak ciężko, że nie mógł spać. Ten on doznawał wtedy czegoś, co moglibyśmy prawdopodobnie określić kanem bólu psychicznego. Hmm. Którejś nocy obudził się z takim bardzo żywym, ciężkim, dyskomfortowym, traumatycznym wręcz odczuciem, że nie może już dłużej ze sobą żyć. Hmm. Tak to brzmi. Ale ta konkluzja nie, nie doprowadziła go do samobójstwa. Wręcz przeciwnie, w zupełnie innym kierunku to poszło, gdyż on zwrócił uwagę na formę tego stwierdzenia, że nie mogę dłużej ze sobą żyć. Ja nie mogę dłużej ze sobą żyć. I on zadał sobie takie pytanie. Kim jest to ja, który nie może żyć ze sobą? Hmm. Bo to twierdzenie wyraźnie wydawałoby się wskazywać na istnienie dwóch osób. Kto nie może żyć z Tobą czy ze sobą, to jest tak, jakby rozszczepienie. Hmm. I to doprowadziło do tego zwrotu. Coś się w nim wówczas przestawiło i hmm. nastąpiła permanentna zmiana. Wpłynął na niego głęboki pokój, wręcz rodzaj hmm, takiego, w braku lepszego określenia, powiem, błogosławionego stanu, takiego ukojenia, hmm. rodzaj ekstazy może nawet w którym to ukojeniu on żył następne lata. Przełączając się bardziej w taki swobodny tryb życia, włóczyk jowl. żył poza domem, prawdopodobnie był bezdomny nawet, o ile dobrze pamiętam. Rodzina w ogóle uważała, że on zwariował, przestał być poczytalny, ale on hmm, sypiał u przyjaciół, sypiał na ławkach gdzieś. Hmm. Siedział sobie, obserwował, chadzał i odczuwał to wszystko, i wszystko było dla niego piękne i pełne spokoju i niesamowite. Nabrało zupełnie nowego znaczenia, nowej formy. Zupełnie inaczej postrzegał świat i rzeczywistość wówczas. Wszystko jawiło się nowym. I wszystko jawiło się pełnym tego wewnętrznego, pokoju oraz witalności z drugiej strony. Żywotności. Pełne barw i piękne. I jakoś tak się stało, że w tym okresie czasu tej jego zmiany ducha, żeby tak rzec, od czasu do czasu zaczęli go zagadywać różni ludzie, hmm. ciekawi jego osoby. Jakoś ta jego perspektywa zaczęła wpływać w tych kontaktach i zaczęło to przyciągać do niego coraz więcej osób zainteresowanych, zaciekawionych. Co gdzieś tam z biegiem czasu przełożyło się na to, iż Zaczął on gromadzić wokół siebie coraz liczniejsze grupki osób, spotykać się z nimi, rozmawiać, opowiadać, dzielić własną perspektywą. Hmm. I to gdzieś tam, w którymś momencie, doprowadziło go później do napisania potęgi teraźniejszości. Jako tak naprawdę swego rodzaju kulminacji wyrażenia tego, co wyrażał mnóstwo razy w tych rozmowach z ludźmi, na tych spotkaniach z nimi. Do Vancouver. Wspomnianego już zresztą przeprowadził się dużo później, bo w wieku lat 47. I to właśnie tam, tak dla ciekawości, zaczął obą potęgę teraźniejszości pisać. Co ciekawe, jeżeli chodzi o samą potęgę teraźniejszości, to jest to pozycja napisana w formie pytań i odpowiedzi. Taka forma um, dosyć wydawałoby się bardziej przystępna uprzystępniająca treść. Ona mi się również podoba, dosyć szczególnie i faktycznie uważam, że ona bardzo dodatnio wpływa na przystępność treści. Co ciekawe, nawet łatwiej pisać taką książkę, już z perspektywy nie tylko czytelnika, że łatwiej jest ją czytać, wchłaniać te treści, przyswajać, ale również z perspektywy osoby, która pisze taką książkę, mogę z własnego doświadczenia stwierdzić, że również jest to łatwiejsze, bardziej przystępne. Kiedy opracowywałem własną książeczkę pod tytułem jeszcze Sekret w praktyce, to w tej książeczce również użyłem tej formy pytań i odpowiedzi. Zauważając, że ta forma jest znacznie, znacznie bardziej przystępna dla mnie. Ona wręcz w ogóle okazało się, że ma ogromny, wyraźny potencjał inspiracji. O wiele łatwiej mi pisać książkę w ten sposób. Do dzisiaj. Po prostu w formie pytań i odpowiedzi, komponując jej treść. I to jest bardzo inspirujące. Okazało się w moim przypadku, że o wiele Łatwiej mi przychodzi wymyślanie kolejnych pytań, niż wymyślanie treści, jako rozdziały, akapity. Jako o wiele łatwiej przychodzi wymyślanie pytań. A z zapytaniami, już, żeby napisać odpowiedzi, to już formalność. To już formalność definitywna. Potrzebuję tylko pytania. Często tak było, że hmm, trudniej mi było wymyślić jakąś wypowiedź stricte od tak... O wiele łatwiej było, kiedy miałem pytanie, hmm. czy temat. Wtedy zwykle to szło automatycznie. Udzielanie odpowiedzi. Bo istniał ten pretekst, punkt zaczepienia. Jakoś to zawsze było dla mnie łatwiejsze. Stąd książka Sekret w praktyce powstała właśnie dzięki temu. Przy czym hmm, tamto nie była zupełnie moja inicjatywa, to raczej kwestia zbiegu okoliczności, gdyż ja... Książka w ogóle Sekret w praktyce, ona powstała wokół projektu o tej samej nazwie. Projektu dedykowanego filozofii, koncepcji, spoglądania na świat, na rzeczywistość, określanej mianem sekretu, czy prawa przyciągania. Patrz, książka i film Rondy Byrne o tym samym tytule Sekret. Jednym z elementów owego projektu Sekretu w praktyce było internetowe forum dyskusyjne, na którym wówczas dosyć intensywnie się udzielałem publicystycznie i siłą rzeczy podyktowaną charakterem forum dyskusyjnego jako takiego, to, co najczęściej na tym forum robiłem, to odpowiadałam na pytania. <grym> I po pewnym czasie takiego odpowiadania na pytania ktoś wskazał mi, że właściwie z tych wszystkich odpowiedzi można by złożyć już niezłą książkę. to wtedy zwróciło ją uwagę i faktycznie zdałem sobie sprawę, że tak, właściwie, jakby to wziąć, złożyć w jedną całość, to faktycznie mogłoby zacząć wyglądać jak książka. Sprawdziłem to, postanowiłem to sprawdzić i faktycznie okazało się, że tak się stało. A rozbudowywanie takiej książki też było dosyć łatwe, bo wymagało właściwie tylko i wyłącznie Obecności kolejnych pytań, czy to można było wymyślać je samemu, czy ktoś po drodze je wymyślał, bo zwykle taki ktoś się znajdował, kto dostarczał mi nowych pytań, czy to podczas rozmowy tworzą w twarz, czy rozmowy na gadugadu, czy na innym komunikatorze, czy w korespondencji mailowej. Tych pytań nigdy nie brakowało, a poprzez to treści do książki. Być może Potęga Teraźniejszości jak Harta jest książką, od której w ogóle warto zacząć spotkanie z nim, Ale moim zdaniem nie jest to wcale konieczne czy wskazane. Równie dobrze moim zdaniem mógłbyś czy mogłabyś zacząć od Nowej Ziemi, gdyż to jest książka w sporej mierze autonomiczna czy samodzielna. Podobnie do Potęgi Teraźniejszości. Eckhart stwierdza, że właśnie w Vancouver pisanie tej potęgi teraźniejszości rozpoczęło się dla niego pytaniem właśnie. Pytaniem, które się w jego umyśle pojawiło. Tamto konkretne pytanie to było pytanie, czym jest oświecenie. Postanowił napisać odpowiedź. Czyli pytanie pociągnęło za sobą inspirację do pisania odpowiedzi. Dokładnie ten proces jakże blisko jest mi i dobrze znany. Ta moc pytań, pretekstów, pytań jako skutecznej inspiracji do ekspresji wiedzy. Takiego czynnika odblokowującego potok słów. Właśnie Eckhart tak stwierdza, że kiedy napisał to pytanie, to Taki właśnie strumień słów się wydarzył. To mi się znowu skojarzyło z Nilem Donaldem Walshem, autorem cyklu Rozmowy z Bogiem. Dobrych kilka książek, o ile już nie więcej nawet. Hmm. Również książki przedstawiające pewną perspektywę postrzegania rzeczywistości, pewną duchową perspektywę koncepcję postrzegania życia i świata. Dosyć osobliwą, dosyć ciekawą. Bardzo, bardzo intrygująca historia, oryginalna stoliza za tymi książkami. I jeżeli sięgnąć pamięcią, jak Neo zaczął pisać, to również zaczął, to również się jakby pojawiło w jego umyśle, pojawiały się kolejne pytania i odpowiedzi. Kto wiech. Czy nawet w tej formie on nie zaczął pisać tych książek. Tego nie jestem pewien, ale dosyć podobny proces miał miejsce w jego przypadku, jak u Eckharta. Tak mi się to skojarzyło, jak teraz pamiętam, szczególnie z ekranizacji, która pokazywała jego historię, jak doszło do powstania rozmów z Bogiem. Bo co ciekawe, istnieje ekranizacja to jest tak, okazuje się, to jest tak osobliwa i oryginalna charakterystyczna historia, że ktoś postanowił ją zekranizować. Być może mało kto o tym wie. O ile rozmowy z Bogiem są książkami dosyć znanymi wśród osób interesujących się rozwojem duchowym, rozwojem osobistym, o tyle chyba znacznie mniej osób wie, że istnieje ekranizacja. Ekranizacja jakiegoś Okresu biografii autora rozmów z Bogiem, w którym on tą książkę zaczął pisać. Film, który przedstawia, jak do tego w ogóle doszło. Zresztą ten strumień myśli, strumień, potok słów, który zaczął wpływać poprzez osobę autora na kartki papieru. Coś odblokowało w nim ten potok słów w którymś momencie po prostu. I tutaj u Eckharta odnajdujemy coś podobnego, że coś w którymś momencie odblokowało w nim ten potok słów, jakiś impuls, jakiś bodziec. W tym przypadku konkretnie było to pojawienie się w jego umyśle pytania czy mieć oświecenie. Zapisał to pytanie, w następstwie zaczął pisać odpowiedź i od tego się zaczęło pisanie potęgi teraźniejszości tego przecież tak zwanego bestselleru. Swoją drogą, tutaj taka uwaga, komentarz semantyczny. Tytuł polski Potęga teraźniejszości, a tytuł angielski bodajże The Power of Now. Myślałem o tym niedawno i doszedłem do wniosku, że ten polski tytuł nie jest najbardziej trafiony w kontekście tego, co autor miał na myśli, o czym autor pisze. Gdyż Eckhart pisze tak naprawdę o chwili obecnej. Tu i teraz. Natomiast to określenie teraźniejszość nie wydaje mi się tak bardzo precyzyjnie i dobrze kojarzyć z Tą chwilą obecną. Nie wydaje mi się jej równoprawnym synonimem. Teraźniejszość bardziej kojarzy mi się z jakimś nieokreślonym czasem. Umownym. Bardziej stanem niż z jakąś konkretną chwilą. Teraźniejszość. Kiedy słyszę teraźniejszość, to nie czuję, żeby ta teraźniejszość wskazywała na coś bardzo konkretnego. Ona bardziej, wydaje mi się, wskazuje na taki mglisty przedział czasu, na bardziej dni obecne, czas obecny, niż na chwilę obecną. Podczas kiedy to, o czym pisze Eckhart, to jest wyraźny akcent, wyraźne wskazanie na obecną chwilę na dokładnie i konkretnie to tu i teraz. Nie rozmyty czas aktualny, co ma miejsce w dzisiejszych dniach w Twoim życiu, tylko konkretnie tu i teraz. Na przykład godzina 9.35, która teraz ma miejsce. Tu i teraz, chwila obecna. Stąd semantycznie przyglądając się polskojęzycznemu tytułowi potęga teraźniejszości doszedłem do wniosku, że to nie jest najbardziej trafny tytuł, że ten tytuł nie oddaje sedna treści w najlepszy, najbardziej precyzyjny sposób. Myślę, że ja bym przetłumaczył. Tą książkę bardziej jako potęga w chwili obecnej. I to byłoby znacznie bardziej, według mnie, trafne w kontekście tego, o czym w istocie Eckhart pisze. To zresztą jest w języku angielskim rozróżniane. Pojęcie teraźniejszości, a w chwili obecnej, pojęcie teraz. To są zupełnie inne słówka. I u Eckharta najczęściej w książkach znajdziemy te słowa teraz. Teraz. Moment teraźniejszy, chwila obecna. Takie zwroty znajdziemy najczęściej u Eckharta. Nie teraźniejszość. Hmm. Stąd pragnę zwrócić na to uwagę, gdyż to jest bardzo istotne w jego przekazie, że chodzi o chwilę obecną, o to tu i teraz, bardzo precyzyjne, bardzo zogniskowane, które dzieje się dokładnie w tej chwili. Dokładnie w tej chwili. Bardzo precyzyjne. Nie ogólnie, mniej więcej, tylko dokładnie w tej chwili. Jeżeli zależałoby Tobie na, na tym, żeby jak najwięcej wynieść potęgi teraźniejszości jako książki, to polecam podejść do tej książki jako do potęgi chwili obecnej. O! Myślę, że to, gdybym teraz jeszcze raz miał czytać tą książkę, to czytanie jej jako potęga chwili obecnej by mi pomogło. Hmm. Jeszcze jakby lepiej przyswoić treść zawartą w tej książce. Po prostu mieć Bardziej odpowiedni tytuł. Oto, jaką wagę potrafią mieć etykietki. <śmiech> tak jak z tym imieniem. Ulrich Eckhart Thomas. Hmm. Dalsze ciekawostki. Co się okazuje, pierwszy, pierwszy nakład w Potęgi Teraźniejszości był dosyć skromny, bo było to tylko trzy egzemplarzy, co Sprawiło, że Eckhart hmm, postanowił rozprowadzać sam tę książkę i jakby hmm, chodził po okolicznych małych księgarniach i sam dostarczał do nich egzemplarze potęgi teraźniejszości, pierwsze egzemplarze. Hmm. Do tego jeszcze pomagali mu jego przyjaciele że docierali do dalszych nieco miejsc w Vancouver być może, może nawet dalej z książeczką i to, był, to była jej pierwsza propaganda, rozpropagowanie, kolportaż. Hmm. Ciekawe, takie bardzo kameralne. Hmm. Przecież jak szybko ta książka zdobyła właściwie pozycję bestselleru, ogromne nakłady ogromną popularność, ale początki wyglądały właśnie tak. Malutki nakład i hmm, samodzielne rozprowadzanie. Jakiś urok w tym jest dla mnie, kiedy o tym myślę. Hmm. Razem z przyjaciółmi rozprowadzać własną książkę chodząc po różnych miejscach. Hmm. Ciekawe, jak to wyglądało. Bardziej detalicznie. Chętnie bym o to zapytał, żeby opowiedział kilka takich historii, jak to było wtedy. Patrzę w notatki, czy mam jeszcze jakieś rzeczy. Myślę, że mógłbym przejść bardziej do treści, do treści książki, którą mam ujętą między innymi w formie cytatów. Tak, dzisiaj gaz cytatów, tak jak w cyklu waldenowskim, tak i z Nowej Ziemi. Myślę, że cytaty będą teraz najlepszym wyborem najbardziej żywą, i wiarygodną ilustracją tego, co się w książce znajduje. Szczęśliwie wszystkie cytaty mam tym razem w języku polskim. Dlatego, że dysponowałem również polskojęzycznym wydaniem, ale co ciekawe, jeszcze zanim przejdę do cytatów, to nadmienię, iż nową ziemię Przeczytałem, a właściwie wysłuchałem, gdyż była to forma audiobooka w takiej dosyć ekskluzywnej formie. Mianowicie w formie nie tylko oryginalnej, czyli w języku angielskim, ale przeczytanej przez samego autora. To było niesamowite i spektakularne rozkoczenie dla mnie. Kiedy zdałem sobie sprawę, że... Ja doskonale znam ten głos i charakterystyczny styl mówienia. Już mówiłem o tym. Hmm. Niesamowite, ale istnieje audiobook Nowej Ziemi. Jeżeli znasz język angielski, to będzie dla Ciebie rarytas wręcz. Przeczytany przez samego autora. Hmm. Wow. To zrobiło zdecydowanie na mnie wrażenie. Hmm. I... Było dla mnie niesamowitym doznanie tej lektury czytanej przez samego autora. Coś w tym niesamowitego. Hmm. Myślę, że nabierze dużej, dużej, dużej wartości z biegiem czasu. Ten egzemplarz, że tak powiem. Hmm. W każdym razie ciekawe, ale właśnie z nową ziemią zetknąłem się po raz pierwszy. W sensie moja pierwsza lektura tej pozycji to była właśnie lektura w formie anglojęzycznego audiobooka. I jeżeli chodzi o te polskie cytaty, to po prostu nabrałem takiego nawyku, że gdy spisuję cytaty z anglojęzycznych pozycji, to staram się docierać również do polskojęzycznych i tłumaczyć znaczy tłumaczyć, wyszperać tam stamtąd po prostu ich polskie odpowiedniki. A jeżeli czasem jest tak, że niektóre z nich nie są zbyt trafnie przetłumaczone, to sobie... i tylko wtedy pokuszam się o samodzielne tłumaczenie. Hmm. Tak też jest z dzisiejszą garścią cytatów. Większość z nich jest tak naprawdę w niezmienionej formie z oryginalnego polskiego tłumaczenia. Hmm. I tak, żeby przejść do rzeczy. Cytaty plus jakieś swobodne komentarze wokół nich. Pierwszy z nich. Hmm. Nie ulega wątpliwości, że umysł ludzki ma wysoki stopień inteligencji. Jednak ta inteligencja wskażona jest obłędem. <grym> Na no, jaki obłęd wskazuje tutaj Eckhart? Hmm. W sporej mierze to dotyczy kwestii po pierwsze, ciągłego myślenia, takiego po prostu strasznego hałasu, mnóstwo myśli, nauk myślenia, hmm, ciągły wewnętrzny dialog, nieprzerwany, bezkresny, wszystko jak leci, my ich zamyślą, po prostu non-stop, tak, takie trajgotanie, Hmm. a po drugie ego, tak zwane. Hmm. Myślę, że koncept ego jest dla mnie osobiście najbardziej kontrowersyjny w przekazie karta. Jeżeli chodzi o rozwój duchowy, to koncept ego częstokroć jest postrzegany jako jakieś zło, jako coś nieospowiedniego, czego powinniśmy się pozbyć. Hmm. Najlepiej, czy odkleić całkowicie od tego, w ogóle tego nie używać, bo to jest w ogóle FOPA w rozwoju duchowym. <śm> amatorka i żeby być bardziej rozwiniętym duchowo, to powinno się generalnie wznieść ponad to ego i um, Porzucić <śm> Być niezależnym od ego w ogóle, się, jakby żyć niezależnie. U Eckhart dostajemy pewną, pewną skrajność. On, jak gdyby, mało uwagi niestety poświęca życiu z ego. Więcej uwagi znacznie kieruje na uniezależnienie się od niego. Bo po co się uzależnić? Moglibyśmy to ego dla ułatwienia nazwać mianem tożsamości. Ja bardziej preferuję takie określenie, gdyż ono jest dla mnie znacznie bardziej zrozumiałe, przystępne. O co tak naprawdę chodzi? Określenie ego jest dla mnie abstrakcyjne. Jeszcze mylące, dlatego że ego dla przeciętnej osoby może się kojarzyć um, z takim znaczeniem, jak w tym powiedzeniu, że ktoś ma na przykład wybujałe ego. Czyli przewartościowane poczucie własnej wartości. Zadziera gdzieś tam nosa, uważa się za, patrzy na innych z góry, atakujmy. Tak mi się kojarzy, tak może się być, może przeciętnej sobie kojarzyć, wielu określenie ego. Bo twoje ego przez ciebie przemawiało. Coś takiego. Ale to jest zdecydowanie nie to. To jest zdecydowanie zbyt wąska definicja ego, jeżeli odnieść ją do przekazu Eckharta. Do tego, o co chodzi Eckhartowi, kiedy pisze o tym, że ego. Bo o co chodzi Eckhartowi, to bardziej o koncept tożsamości. To, co stereotypowo wydawałoby się, że jest mną czy tobą. Czyli kiedy zadać sobie takie pytanie, kim jestem lub kim jesteś, można by odpowiedzieć, że na przykład jestem uczniem, studentem, mam tak, tak na imię, tyle i tyle lat, czy może pracuję tu i tam, pasjonuję się tym i tym, moje cechy charakteru to są takie i takie, no i tam żoną jestem, mężem, dzieckiem, bratem, takie różne rzeczy. Mnóstwo opisów, etykietek Tworzących tak zwaną tożsamość. Mnóstwo to historii wokół tego, osobistych, które nadają Tobie rys, nadają Tobie kształt, formę, tak by się mogło wydawać. Hmm. Ale tak naprawdę jest to tożsamość. I ta tożsamość to jest coś znacznie szerszego niż to przysłowiowe ego. Nie każdy jest zrozumiały, nie każdy spogląda na inny z góry, nie każdy ma przewartościowane, wybujałe poczucie własnej wartości, ale każdy ma tożsamość. I o tej tożsamości pisze Eckhart, pisząc o ego, ujmując to w kategorii, że to jest ego. Hmm. To jest kolejna podpowiedź ode mnie, dla Ciebie, jeżeli chciałbyś, chciałbyś zetknąć się z książkami Eckharta, zniknąć w nie, to Podpowiadam, że warto w ten sposób rozumieć czy dekodować termin ego zawarty w jego książkach. W ten sposób nie będzie on mylący. Początkowo bowiem może takim być. I dlaczego powiedziałem, że Eckhart niestety dużo uwagi bardzo poświęca uniezależnieniu się od tej tożsamości, od ego, a bardzo mało na współżyciu z nim? Hmm. Dlatego, że co ciekawe, w kwestii ego, jakby tak spojrzeć z góry na rozwój duchowy, daleko poza jak Hartatola, hmm, to jak już mówiłem, istnieje taki pogląd, który bardzo jest antyego, hmm, że tak powiem. I najchętniej by je wyrzucił co najchętniej, to się w ogóle trzeba wzbić ponad tego już w ogóle jego nie używać, nie być w tym. Ego jest złe, ego jest prymitywne ograniczone, trzeba. Jak ktoś chce być rozjęty duchowo czy świadomy, to powinien się go pozbyć i, i żyć w jakiejś nirwanie, w jakimś stanie jakby to rzecz Takiego, takiej unifikacji ze wszystkim, co jest. Przestajesz być sobą w dotychczasowym znaczeniu, czyli w tym znaczeniu tożsamości, tej całej historii Twojej, czyli na przykład przestajesz być świetnym kolegą, kumplem, hmm. całą tą historią, stajesz się sobą i tak jak ten Eckhart w tym czasie zmiany w jego życiu, kiedy on się tak jakby zresetował i potrafił siedzieć na ławce i wszystko wchłaniać, po prostu wszystko było dla niego wtedy piękne, barwne, nowe. Hmm. On się zresetował wtedy. Tak, mi się to tak kojarzy, że on się wtedy tak jak gdyby zresetował mocno, przestał być sobą, od nowa się zaczął zapisywać jak czysta kartka. Hmm. Ale już znacznie bardziej uważnie, jakby ze znacznie większym dystansem i niezależnością tak myślę, tak przypuszczam. Właśnie o to chodzi, że u Echarta nie odnajdujemy tak naprawdę, moim zdaniem, takiego podejścia antyego. Jeżeli uważniej wniknąć, bo na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że tak jak najbardziej. Jest bardzo duży akcent U Echarta na to, żeby się od ego odkleić. Wzbić ponad. Ale z drugiej strony, w Nowej Ziemi. Nie pamiętam, jak w potędze teraźniejszości, czy w ogóle ten temat tam był, ale w Nowej Ziemi, w tej książce, o której dziś opowiadam, jak najbardziej są ustępy, w których Eckhart pisze o życiu z ego. Żyć z ego, nie będąc jednocześnie od niego zależnym, nie będąc uwiązanym do niego nie będąc przezeń ograniczonym. Eckhart wskazuje tu i ówdzie, na kartach nowej ziemi, że takie życie jest jak najbardziej możliwe. Wręcz jest wskazane. Można żyć w ten sposób i można czerpać profity. Można być sobą jednocześnie w tym starym i nowym znaczeniu, czyli być wzniesionym ponad jego, być niezależnym od niego, a jednocześnie korzystać z profitów tutejszej tożsamości. To jest życie po prostu z innej perspektywy, ale nadal ono ma miejsce. To nie jest życie, które odstawiasz na półkę. Nie odstawiasz w tym koncepcie siebie na półkę. Tylko nadal z siebie korzystasz, ale po prostu... Nie jesteś już zahipnotyzowany czy zahipnotyzowana przez siebie, że tak powiem. Nie jesteś narkomanem siebie, że tak powiem. Koncept Ciebie w znaczeniu tożsamości nie jest Twoim narkotykiem więcej. Nie jest Twoim całym światem. Jest bardziej Twoim narzędziem a Ty z bardziej komfortowej perspektywy operujesz tym narzędziem wówczas. Ze znacznie bardziej komfortowej perspektywy, ze z perspektywy znacznie bardziej na miejscu. Hmm. Tak ja postrzegam to, o czym pisze Eckhart w Nowej Ziemi. Warto zwrócić na to uwagę, że są tam ustępy w niejednym miejscu, w których Eckhart ustosunkowuje się do tego, jak żyć z tym wszystkim teraz, a nie jak się od tego odstawiać, separować. To jest istotne, gdyż um, moim zdaniem koncept tożsamości jest jak najbardziej przydatny jest bardzo użytecznym konceptem. Do czego? Do nabierania doświadczenia, do zdobywania, nabywania doświadczenia. Rozwój duchowy to nie tylko zmiana perspektywy, ale i doświadczanie. Doświadczanie z jakiejkolwiek perspektywy byśmy nie doświadczali, to właśnie doświadczanie generuje rozwój duchowy, nie tyle sama perspektywa. Gdyż w ogóle, żeby określić perspektywę, potrzebne jest doświadczanie. Tak na zasadzie kontrastu perspektywa jako taka wydaje się służyć do doświadczania czegoś. Jaką masz perspektywę w życiu? Żeby mieć jakąś perspektywę w życiu, potrzebna jest jeszcze nie tylko perspektywa, ale i życie. Hmm. Życie, z względem którego tą perspektywę wykształcisz. Jeżeli chodzi o tożsamość, to ja bardzo lubię używać takiego prostego przykładu łyżki hmm. i zupy. Wyobrażając sobie, że chcę zjeść zupę. Hmm. Chcę zjeść zupę i w celu zjedzenia zupy, w celu realizacji tej mojej intencji, tego mojego zamierzenia, potrzebuję łyżki. Hmm. No to wyposażam się w tą łyżkę, nalewam sobie zupę i zaczynam ją jeść. Hmm. I teraz kwestia. Cała ta kwestia ego w kontekście rozwoju duchowego polega na tym, że część osób zaczyna myśleć, jedząc zupę, że jest łyżką. Natomiast inna część osób popada w drugą skrajność, przeciwległą i zaczyna uważać, że łyżka jest niepotrzebna i należy ją wyrzucić. Albo przynajmniej udawać, że łyżka nie istnieje, tak jak w Matyjsie. There is no spoon. Nie ma łyżki. Łyżka nie istnieje. Hmm. Problem w tym, że moim zdaniem pełnia doświadczenia tej zupy, którą przecież chcemy zjeść. Jeżeli naprawdę chcesz jeść zupę, chcesz doświadczać zupy, to pełnia doświadczenia tego jedzenia zupy, będzie następowała za pomocą łyżki, za jej pośrednictwem. Czyli ta łyżka nie jest właściwie taka zbędna, eufemistycznie mówiąc. Tak naprawdę jest ona bardzo przydatna. Pełni właściwie kluczową rolę w tym akcie doświadczania, w akcie zaspokajania moich własnych potrzeb, pragnień. Czyli moim pragnieniem jest jedynie doświadczanie zupy. Więc, żeby spełniać to pragnienie, łyżka wydaje się kluczowa. Przyczyn. Jedyne czego tak naprawdę potrzebuję, żeby to było, że tak powiem, zdrowo rozsądkowe doświadczenie. Czyli yy, poczytalne, świadome to żeby to było poczytalne i świadome doświadczenie, to potrzebuję po prostu wiedzieć nadal, kim jestem i z tej perspektywy doświadczyć tej zupy. Czyli kim tak naprawdę jestem, to jestem osobą, która je zupę łyżką, a nie łyżką samą w sobie. Nie jestem łyżką tylko dlatego, że jem tą łyżką w zupę. I tak samo w kwestii ego, tożsamości. Tożsamość postrzegam jako rodzaj Twojej łyżki, którą jesz zupę. Czyli jako rodzaj Twojego narzędzia, którym zdobywasz doświadczenie. Nabywasz doświadczenia na Twojej duchowej drodze w życiu. Hmm. Tutaj doświadczenie na ziemi. Powiedzmy, żyjąc na ziemi dysponujesz, operujesz pewną tożsamością. Janem Kowalskim, Agatą Nowak. Tożsamością opisywano przez mnóstwo etykietek z doczepionymi wieloma historyjkami, ale ciągle jest to twoja łyżka, twoje narzędzie, poprzez które, tak jak łyżką nabiera się zupę, tak ty nabierasz doświadczenia. to jest Twój wyprofilowany osobisty sztuciec do nabierania doświadczenia. Rzecz kluczowa hmm. i intencjonalna chciałbym zaznaczyć, gdyż są też osoby, które na przykład nie chcą jeść zupy, tylko chcą zjeść sobie drugie danie. Takie osoby zwykle wyposuwają się z ideą co to znaczy? To znaczy, że forma Twojego szczućca wskazuje na to, czego chcesz doświadczać. Jeżeli przychodzę do restauracji, czy jakby wyciągam widelec, to znaczy, że chcę doświadczyć drugiego dania. Jeżeli wyciągam łyżkę, to znaczy, że chcę doświadczyć zupy. Czyli jakby już, już samo spojrzenie na łyżkę, widelec, na mój sztuciec mówi, czego chcę doświadczać, jaka jest moja intencja, jakie jest moje zamierzenie. I podobnie tutaj forma, ja jestem przekonany do tego, że forma naszej tożsamości również mówi nam o naszej wyższej duchowej intencji względem tego, czego Chcemy doświadczać w tym życiu? Co jest naszą intencją? Po co tu przyszliśmy? Możemy znaleźć odpowiedź, czy wręcz inaczej, znajdywać odpowiedzi na to pytanie, przyglądając się sobie, a konkretniej rzecz biorąc, własnej tożsamości. Kim jesteśmy w znaczeniu tożsamości? Co to jest za tożsamość? Jakbyśmy ją opisali? Nasz charakter nasze predyspozycje. Do czego mamy predyspozycje? Do czego mamy talent? Co nas pasjonuje? Jakie mamy gusta? Te rzeczy moim zdaniem mówią nam o naszym przeznaczeniu. Mówią nam o tym, jaka jest nasza intencja w doświadczaniu tego życia po co tu jesteśmy. Tak jak ten sztuciec. Hmm. Stąd ja osobiście jestem zwolennikiem takiej postawy ego-friendly. Nie zatracać się w tym, ale współżyć. Używać ego jako narzędzia. Będąc jednocześnie od niego niezależnym na tyle, na ile się da. Jakby wiedząc, kim jestem. Wiedząc, kim się jest. Czyli... Tak jak mówiłem, tą osobą, która je zupę, czy to drugie danie, ale nie widelcem, czy łyżką samą w sobie. Z drugiej strony nie udawać, że ta łyżka i widelec nie, istnieje, nie istnieją, bo przecież to są kluczowe narzędzia do nabywania tego doświadczenia. To jest intencjonalne i celowe. Czy ja nie chcę doświadczać wszystkiego, co jest, tylko konkretnie jakiejś jednej rzeczy. Na przykład zupy. I to żeby to było optymalne, to potrzeba jej łyżki, bo wybór widelca do doświadczenia zupy nie byłby optymalnym. Hmm. Więc jakby żyjąc w zgodzie ze sobą, czyli w zgodzie z Twoim wewnętrznym głosem, z głosem serca tak zwanym, żyjesz optymalnie, synchronizujesz się, Wszechświatem, ze swoją naturą najgłębszą. Hmm. Realizujesz swój nadrzędny plan wówczas, swoją wytyczną, swoją duchową intencję, którą sam samodzielnie obrałeś, obrałaś na duchowym planie, tak bym rzekł. Realizujesz to zawsze wtedy, kiedy postępujesz w zgodzie, żyjesz w zgodzie z Twoim wewnętrznym głosem, z głosem serca. Podążasz za tym, co Cię pasjonuje, angażujesz się w to, co Cię najbardziej kręci. Idziesz za głosem swoich uczuć. O tym również Eckhart pisze w Nowej Ziemi. Hmm. Co zaraz zresztą pewnie zilustruję jakimiś cytatami. W każdym razie w tym cytacie, że e, inteligencja umysłu ludzkiego jest wskażona o błędem, Eckhart miał m.in. na myśli to zatracenie się tego. Czyli hmm, to takie bycie łyżką, czy widelcem. Zamiast doświadczać poczytalnie i świadomie, a w którymś momencie można się w tym zatracić i właśnie bardziej uważać, że się tą łyżką jest, czy widelcem. Co może powodować dosyć duże problemy w życiu, Okazuje się. Hmm. Jakie problemy to znajdziemy w Nowej Ziemi? Opisane dosyć klarownie. Jaka jest różnica? Co takiego może robić? Dlaczego to wręcz tak silnie określił? mianem obłędu. Hmm. Po lekturze Nowej Ziemi można dosyć odczuwać ten proces czy tą sytuację jako właśnie takie zahipnotyzowanie się w sobie za ego. Zahipnotyzowanie czy narkotyzowanie wręcz. Hmm. Przejdźmy dalej do cytatów. Hmm. Jakież to wyzwolenie, gdy zrozumie się, że głos w mojej głowie to wcale nie ja. Tak. To jest zabawne, bo ja niedawno opowiadałem tyle, że w innej audycji o koncepcie charakterystycznego podejścia do własnych myśli. Hmm. To łączę do, do notatek do dzisiejszego rozdziału na miary na tamtą audycję. To jest audycja dedykowana konkretnie medytacji i w odcinku, o którym teraz Mówię, opowiadałem o charakterystycznym podejściu do własnych myśli, jakie możemy obrać na potrzeby tejże medytacji, żeby sobie pomóc w medytowaniu. Można podejść do własnych myśli w pewien dosyć charakterystyczny sposób. Ja ten sposób dosyć drobiazgowo opisałem w tamtej audycji, więc zachęcam do posłuchania, jeżeli temat Cię interesuje. Natomiast tak najkrócej mówiąc, sposób ów polega na traktowaniu owych myśli jako czegoś, co tak naprawdę płynie do nas z zewnątrz. Nie jako czegoś, co my produkujemy, co my tworzymy, tylko bardziej jako coś, co odbieramy, czego jesteśmy świadomi, co nam się przydarza uświadamiamy to sobie i angażujemy się w to lub nie. Dajemy temu swoją uwagę lub nie. Jeżeli dajemy temu swoją uwagę, no to tych myśli słyszymy więcej. One się rozmnażają, pogłębiają, poszerzają w danym wątku, w który się właśnie zaangażowaliśmy. Jeżeli nie dajemy im swojej uwagi, no to one prędzej czy później po prostu nikną, pojawiają się jakieś inne. Dosyć to przypomina, tak metaforycznie mówiąc, sytuację, w której słuchasz radia, nastrajając się na różne stacje, raz taką, raz inną. Po prostu kręcisz gałką, czy tam przyciski, wciskasz, żeby odbierać różne stacje, hmm. które Cię interesują. Ale w tym układzie Ty tak naprawdę jesteś cały czas odbiornikiem, a nie nadajnikiem, jesteś odbiornikiem. Nie tworzysz tych stacji, tylko je odbierasz, nastrajasz się, dostrajasz się do konkretnych z nich. I istotne w takim ujęciu sprawy jest postrzeganie myśli jako czegoś, co jest zewnętrzne, jest jakby niezależne od Ciebie, niezależne w znaczeniu, nie ma źródła w Tobie. To, że ja się dostroję do konkretnej stacji, to nie jest synonim tego, że ta stacja ma źródło we mnie. Ja się po prostu do niej dostroiłem, dlatego ją słyszę. Więcej o tym znajdziesz w audycji dedykowanej temu zagadnieniu, do której link wrzucę, umieszcza w notatkach do dzisiejszego rozdziału Molium. Natomiast w tym cytacie Eckharta Mamy właściwie dokładnie to samo. I tak jeszcze chciałbym nadmienić, że chociaż w audycji opowiadałem o tym postrzeganiu myśli w kontekście medytacji, to tak naprawdę, o czym zresztą również w tamtej audycji mówię, ja ten pogląd obieram w znacznie szerszym kontekście, już tak w ogóle życiowo, całkowicie, nie tylko w kontekście medytacji. Tak właśnie postrzegam własne, własne w cudzysłowiu, myśli. Bo znowuż, Dlaczego w cudzysłowie? Bo dlaczego własne? Dlaczego moje? Jeżeli słyszę audycję, to tak również jakbym mógł powiedzieć, że to, że słyszę jakieś tam radio, jakąś konkretną stację radiową, to jest równoznaczne z tym, że ta stacja jest moja. Ale ona nie jest moja. Ja ją tylko słyszę. Więc w tym ujęciu nawet takie sformułowanie jak własne myśli jest umowne i tak naprawdę iluzoryczne to własne należałoby bardziej wziąć w cudzysłów. Hmm. Dlaczego wyzwolenie? Gdy zrozumie się, że głos w mojej głowie to wcale nie ja? Oj, hmm. To potrafi być wyzwolenie, chociażby z takiego powodu, że znika w ogóle temat złego myślenia o sobie. O tym też mówiłem w tamtej audycji, ale powiem tak pokrótce, że część osób czasem potrafi wyrzucać sobie to, że źle o sobie myśli. Czasem zdarza nam się, czy może nam się zdarzać, źle o sobie myśleć krytycznie. Możemy na przykład myśleć o sobie krytycznie, możemy siebie piętnować i możemy wchodzić przez to w takie błędne koło, że. Możemy wręcz, gdzieś tam, jakaś część z nas może czuć wyrzutu sumienia, że tak siebie traktujemy, że tak o sobie myślimy. Negatywnie, bez wiary, pesymistycznie. Podczas kiedy jest możliwe spojrzenie na to zgoła odmienne, w którym to nie ty źle o sobie myślisz, tylko raczej jesteś nastrojony czy nastrojona na myśli tego rodzaju. Jak na stację radiową z muzyką, która tak naprawdę ci nie leży, ale akurat ją słyszysz. Ale to, że słyszysz stację radiową z muzyką, która ci nie leży, to nie jest nic, za co mógłbyś czy mogłabyś się piętnować, bo to nie jest nic w twojej produkcji. Ty się po prostu nastroiłeś, czy nastroiłeś na tą stację. W każdej chwili masz możliwość przekręcenia gałki, zmiany fali, jak gdyby częstotliwości i nastrojenia się na inną stację, inne myśli. Wnika w ogóle koncept, że myślałeś, czy myślałeś o sobie źle, że pozwoliłeś sobie na to. Nie, co najwyżej pozwoliłeś, czy pozwoliłeś sobie na słuchanie nieodpowiedniej stacji przez jakiś czas. Pierwsza rzecz, wydaje się kluczowa, to rozpoznanie, kto tak naprawdę myśli. I można na to spojrzeć w ten sposób, że to nie ty, jak to brzmi, ale no, tak naprawdę nikt. Nikt z nas nie myśli, bardziej w tym ujęciu słyszymy te myśli, odbieramy. My jesteśmy świadomi jedną z rzeczy, której jesteśmy świadomi są myśli. Tak proste ujęcie sprawy. A mechanizm jest prosty. Przyglądasz się myślą, dajesz im uwagę, na no to się rozrastają, pogłębiają. Więcej tego widzisz. Tak jak z każdym innym tematem. Widzisz obrazek, jeżeli się mu nie przyglądasz, to nie zobaczysz więcej szczegółów. Ale jeżeli zaczniesz się jemu przypatrywać, no to coraz więcej detali zacznie dla Ciebie być dostrzegalna. Podobnie z myślami. Hmm. Jest to swego rodzaju ukojenie, czy hmm, niesamowite wyzwolenie, spojrzeć na to w ten sposób. Myślę, że ma to ogromny potencjał i wiele, wiele można z tego wyciągnąć. Hmm. Z takiego postrzegania, że myśli hmm, mają swoje źródło na zewnątrz. Jest, że myśli są zjawiskiem niezależnym. Tak jak chmury na niebie. Ty jesteś bardziej niebem, nie chmurami. Odnajdziemy takie ujęcie sprawy u Antoniego De Mello w książeczce pod tytułem Przebudzenie. Również dosyć, dosyć takiej dobitnej, myślę, że nawet bardziej dobitnej niż Eckharta Tola. Jeżeli interesuje Cię koncept zawarty u Eckharta Tola, może byłoby dobrze gdzieś tam sięgnąć na boku po przebudzenie de DML. -no. Mówię może, bo hmm, nie odświeżałem sobie tej książki już dawno, ale pamiętam wystarczająco tyle z niej, że ona była bardzo dobitna. <śmiech> bardzo dobitna. W każdym razie tam właśnie znajdowało się to takie ujęcie nieba i chmur. Hmm. Niebo na tle którego wszystko się wydarza. Chmury przepływają, różna pogoda ma miejsce, ale niebo cały czas trwa i trwa bezstronnie. Bezstronnie i niezależnie. Czy masz jedną chmurkę na nim, czy wiele? To niebo zawsze jest bezstronne i niezależne. A jednocześnie może się cieszyć i całkowicie angażować w te wszystkie rzeczy, które mają miejsce. Pamiętając równocześnie o tym, kim jest, czy czym o tej perspektywie. Hmm. Następny cytat. Czasem żegnanie się z pewnymi rzeczami jest aktem o wiele większej siły niż ich obrona lub zatrzymywanie. Żegnanie się z pewnymi rzeczami jest aktem o wiele większej siły niż ich obrona lub zatrzymywanie. Inny. Ten cytat akurat, który teraz przeczytam jest jednym z bardziej istotnych dla mnie. Życie da Ci takie doświadczenia, jakie najbardziej pomogą w rozwoju Twojej świadomości. Skąd wiadomo, że potrzebujesz określonego doświadczenia? Stąd, że jest to doświadczenie, które w tej chwili przeżywasz. To jest taka rzecz, która bardzo nie zaskoczyła swego czasu. Po raz pierwszy, myślę, zetknąłem się z nią u Bashara. Lub u Darylanki, jak wolisz. Bashar, Darylanka, hmm. Darylanka jest channelerem, a Bashar jest istotą, którą Daryl channeluje, czyli hmm. czy powiedzieć, czym jest channeling? Channeling tak najkrócej jest takim zjawiskiem, w którym człowiek dostraja się do tego, żeby jak gdyby telepatycznie łączyć się z inną istotą lub istotami, w efekcie czego ta istota lub istoty mogą komunikować się poprzez tego człowieka z innymi ludźmi. Czyli na przykład siedzi sobie taki Daryl Anka na sali pełnej publiczności. Wprowadza się w to więc taki specyficzny stan umysłu i w rezultacie dostraja do istoty, która identyfikuje się jako Baszar. Hmm. I ten, że Baszar zaczyna przemawiać poprzez tego Daryl Anka. Tak to wygląda, w uproszczeniu. I to zjawisko nazywa się mianem channelingu. I bez względu na to, jak byśmy postrzegali ten channeling, czy naprawdę to jest jakaś inna istota, która przemawia ustami Daryla, czy może to jest jakieś jego alter ego, czy on to sam wymyśla, to już jakby abstrakując w ogóle od tego, w treściach przekazywanych przez tego Baszara. Zetknąłem się swego czasu właśnie z takim konceptem, że czegokolwiek nie doświadczasz dzisiaj w swoim życiu, to jest dla Ciebie tak naprawdę właściwe i potrzebne. To ma miejsce z jakiegoś konkretnego powodu. Nigdy nie jest błędem. Nigdy nie jest przypadkowe. Lecz znajduje się w Twojej przestrzeni, znajduje się w Twoim doświadczeniu właśnie dlatego, że jest Twoją właściwą lekcją na ten czas. Tego konkretnie potrzebujesz tu i teraz. To jest konkretnie w Twoim planie lekcji. W Twoim planie zadań. To jest potężny potencjał. Uświadomienie sobie tego, spojrzenie na to w taki sposób, ma potężny potencjał, dlatego, że zwykle, czy nierzadko, przynajmniej w naszym życiu, istnieje ryzyko wystąpienia okoliczności, które poprzez Poprzez to, jak te okoliczności odbieramy w kontekście naszej perspektywy, naszej tożsamości, może się pojawić pewien konflikt, mogą się nam one nie podobać, może się pojawić jakaś niezgoda. O ile nie trauma. Cokolwiek jak na, na tej skali pomiędzy niezgodą a, tra a traumą. całe spektrum dyskomfortu. Czyli mamy z jednej strony okoliczności, które nam odpowiadają, pasują, w których czujemy się dobrze i komfortowo, ale z drugiej strony mamy całe spektrum okoliczności, które w taki czy inny sposób mogą nam nie odpowiadać. I w takiej sytuacji, kiedy je doświadczamy, istnieje ryzyko, że może się w nas pojawić pewien, jakby to pewna niezgoda, pewna walka pewne ciśnienie, że tak powiem, że my nie chcemy tych okoliczności, że jesteśmy względem nich wrogo nastawieni, czy jesteśmy względem nich nastawieni hmm. nieprzychylnie, czy to dobre słowo. Mamy niezgodę po prostu. Może to będzie jednak najlepsze określenie, że mamy wewnętrzną niezgodę i to burzy nasz pokój. Gdyż yy, zawiera nam akceptację. Nie mamy akceptacji dla tych okoliczności. Mamy akceptację tylko dla tego, w czym czujemy się dobrze. Natomiast, kiedy następuje cokolwiek, w czym nie czujemy się dobrze, istnieje ryzyko, że uznamy to za błąd, za nieprawidłowość, że to jest nieprawidłowe, tak nie powinno wyglądać nasze życie. I w momencie, kiedy w ten sposób to określimy, że tak nie powinno nasze życie wyglądać. To jest to już ta niezgoda i brak akceptacji, co automatycznie, jakby zabiera nam pokój. Możemy się wówczas czuć, jakbyśmy zeszli ze szlaku. A kiedy okoliczności znów się poprawią w naszym życiu, to możemy czuć się, jak gdybyśmy na ten szlak wrócili. I tak. Z biegiem czasu na naszej drodze życiowej możemy raz czuć się, że jesteśmy na szlaku, a raz, że coś nas z niego wybiło, wyrzuciło, zbiło. Zbiło z trąb. Sęk z tym jednakowoż, iż istnieje perspektywa, z której na tym szlaku jesteśmy tak naprawdę zawsze. Nigdy z niego nie zbaczamy. Również wtedy, kiedy przechodzimy przez jakieś błotniste tereny, przez jakieś wertepy, może jakieś nieprzyjemne zapachy, wonie, widoki, jakieś dyskomfortowe, mroczne. Również na takich etapach naszej drogi jesteśmy zawsze na szlaku. Nawet kiedy takie etapy się zdarzają, istnieje koncepcja, według której to, że takie etapy mogą się zdarzać, to nie znaczy, że nie jesteśmy na szlaku. Cały czas jesteśmy na nim. Cały czas to jest odpowiednia droga. Można to przyrównać do sytuacji, w której zamierzasz przejechać samochodem z punktu A do B, zrobić kilkaset kilometrów, żeby dojechać z jednego do drugiego miasta. Nie wiesz, jak tam dojechać, ale masz dobrego GPS-a. GPS jakby automatycznie wyznaczy tobie odpowiedni kurs. Czyli optymalny. Ale wiesz, na tej drodze, którą wyznaczy GPS, mogą się znajdować krajobrazy, które nie będą w twoim guście. Hmm. Na przykład możesz przejechać przez przejeżdżać przez jakieś obskurne miasto, przez jakieś niezadbane, brudne osiedla. Może Cię złapać jakaś nieprzychylna pogoda w którymś momencie. Niemniej jednak, bez względu na to, co tam się nie wydarzy na tej drodze, tak naprawdę ta droga jest właściwa. To, że wiesz, przejedziesz przez most, który się Tobie nie podoba. to nie czyni go nieprawidłowym na Twojej drodze. Jeżeli GPS Ci wyznaczył, że masz przejechać przez ten most, to znaczy, że on jest integralną częścią Twojej trasy. Jest puzzlem, tak jak wszystkie inne, również te atrakcyjne, jak najbardziej na miejscu. Gdyż on, tak jak wszystkie inne części Twojej układanki, tej drogi całej z punktu A do B, składa się na Twój sukces, na to, że ty się znajdziesz tam, gdzie chcesz, tam, gdzie zamierzasz. GPS wie. <grych> Więc, wiesz, jeżeli widzisz na horyzoncie, jadąc tym samochodem, taki most i widzisz, że, no, wydaje się, że musisz przez nie, przezeń przejechać, a on ci się nie podoba bardzo, ale wydaje się, że po prostu tak to wygląda, że przejedziesz przez ten most to chociaż to będzie nieprzyjemne doświadczenie dla Ciebie, z jakichkolwiek tam powodów estetycznych, czy co, może rzeka nieładnie pachnie pod tym mostem, to jednak, wiesz, możesz obrać taką postawę, zamiast się ciągle zdragać, i kichać, i wstrząsać i koncentrować na tym, jak bardzo ten most jest Tobie nie w smak, możesz skoncentrować się na tym, że on jest na Twojej drodze. Jeżeli on jest na Twojej drodze, to znalazł się na niej nie bez powodu. I nie znalazł się na niej, żeby Cię ukarać za coś, tylko się znalazł na niej, żeby Ci pomóc. Tak jak wszystko inne. GPS. Chociaż może być to czasem trudne do zrozumienia. W jaki sposób coś, co Cię rani, czy coś, co Cię boli, coś, co Ci przeszkadza, może Ci pomagać. Czasem jest to trudno zrozumieć. Czasem w ogóle to jest niemożliwe. Niemniej jednak istnieje taka koncepcja, która mówi, że wszystko, co ma miejsce w naszej przestrzeni, w przestrzeni naszego doświadczenia, jest tam w jakimś celu i jak najbardziej jest na miejscu, tak jak trasa idealnego GPS-a. Jest na miejsce, Wszystko jest jak najbardziej na miejscu. Cokolwiek, czegokolwiek teraz nie doświadczasz, to czymkolwiek by to nie było, to jest właśnie Twoja lekcja. Nigdy nie schodzisz ze szlaku. Cały czas jesteś na tym szlaku. Cały czas jesteś na szlaku. Cały czas doświadczasz dokładnie tego, dokładnie tego, czego potrzebujesz. Na Twojej osobistej, indywidualnej drodze rozwoju. Rozwoju duchowego. W każdej chwili życia, można tak o to spojrzeć, w każdej chwili życia wszystko. Wszystko po najmniejszy szczegół, od ogólnego obrazu po najmniejszy detal. Wszystko, czego aktualnie doświadczasz w każdej najmniejszej chwili, jest dokładnie tym, czego potrzebujesz. Jest twoją najwłaściwszą lekcją. Jest najwłaściwsze. Nigdy nie jest mniej właściwe. Nie ma żadnych błędów, żadnych odchyleń. Zawsze jesteś na kursie. Stąd można sobie wykształcić taki użyteczny nawyk w życiu, zadając sobie często pytanie, czego to mnie może nauczyć? Co ja mogę wyciągnąć z tej sytuacji, w której się aktualnie znajduję? Czy z tego doświadczenia, którego aktualnie doświadczam? Do, do czego to mnie mogłoby skłonić? Czego to może mnie nauczyć? Czemu to może być przychylne? Czemu może sprzyjać? Co może z tego płynąć i tak dalej tym podobne. Odnajdujemy ten koncept bycia zawsze na szlaku i okoliczności cały czas jakby celowo obecnych w naszym życiu, zawsze właściwych, choć nie zawsze przyjemnych. Odnajdujemy ten koncept u Baszara, ale odnajdujemy go również u wspomnianej Dolores Canon i odnajdujemy go u.. Karta Toa, tutaj właśnie. Hmm. I dlaczego to jest ważne? Dlatego, że to potrafi również nieść duże wyzwolenie. Zamiast ciągle walczyć, koncentrować się na niezgodzie, można przełączyć się w stan akceptacji, nawet kiedy coś jest nieprzyjemne, kiedy mamy do czynienia z jakimiś dyskomfortami takiego czy innego rodzaju z jakimiś ograniczeniami, to mamy zawsze ten wybór pod tytułem albo A. Będę trwał w stanie niezgody lub B. Zaakceptuję to. A akceptacja nie musi być równoznaczna stagnacji, apatii czy poddaniu się w znaczeniu takim negatywnym, czyli rezygnacji. Akceptacja nie musi być równoznaczna rezygnacji czy apatii. To nie jest jedyny wybór, w sensie nie jest jedyną opcją. Akceptacja może po prostu być akceptacją. To nie musi być synonim rezygnacji. Ale ta akceptacja może dać mi bardzo wiele, bo ona eliminuje w automatu całe to ciśnienie, które istnieje, kiedy masz niezgodę względem czegoś głęboko. Zawsze, kiedy masz taką niezgodę, to hmm, ciągle jest jakiś opór w tobie wówczas. dołowanie, dobijanie się różnego rodzaju zjawiska wynikające z tej niezgody i oporu. Natomiast akceptacja, czyli podejście do tego, że to jest celowe, to nie jest mój wróg, to nie jest błąd, coś, to co trzeba naprawić, tylko to jest celowe. Może jest trudno, ale przynajmniej postaram się przez to przejść. Ale to nie jest mój wróg, to nie jest problem, w sensie, nie, że problem, ale to nie jest mój wróg, to nie jest błąd. W jakiś sposób to ma mi się przysłużyć. W jakiś sposób, tak jak to przejechanie przez nieodpowiedni most. Może gdybyśmy wybrali bardziej odpowiedni, droga byłaby trzy razy dłuższa, ale GPS wie. Pytanie komu zaufać. Własnym przyjemnościom czy GPSowi. Więc jeżeli nawet nie rozumiem dlaczego coś ciężkiego ma miejsce w moim życiu, mogę przynajmniej postarać się zaufać, że to jest najlepsza trasa. A w związku z tym to mi służy. Może nie dostrzegam jak, w jaki sposób, może jeszcze nie dostrzegam w jaki sposób, ale mogę pamiętać, że to mi służy, że to jest najbardziej odpowiednia trasa. I dlatego istnieje. Mogę wręcz dotrzeć w którymś momencie do poczucia bezpieczeństwa wynikającego z tego, że wszystko jest właściwe. Choć nie wszystko przyjemne. Ale to, o ile może mi pomóc, chociaż to nierzadko nie zdejmie ciężaru z Twoich barków, to może jednakowoż pomóc Ci w sporej mierze spuszczając to ciśnienie. Że nie będziesz przynajmniej marnować, czy marnowała energii na walkę, na opór Tylko bardziej skoncentrujesz się na tym, co możesz z tym zrobić. Na przejściu tego z takim najlepiej by było podejściem, że właśnie cały czas jesteś na szlaku. Co najwyżej przejeżdżasz przez nieprzyjemny odcinek. Patrzę w cytaty. Hmm. Jest taki cytat ciekawy, gdy ego mówi, nie mam jeszcze wystarczająco dużo. W rzeczywistości znaczy to, nie jestem jeszcze wystarczająco duża. Hmm. Lepiej to brzmi po angielsku. Jeżeli znasz angielski, to w oryginale ten cytat brzmi tak. I don't have enough yet. By which the ego really means I am not enough yet. I don't have enough yet. Oznacza dla jego, tak naprawdę chcę przez to powiedzieć I am not enough yet. Czyli na co wskazuje ten cytat? Potrzeba pozyskiwania coraz to nowych rzeczy. W kontekście ego może być ona motywowana tak naprawdę pra prawdziwym motorem potrzeby zaspokajania różnorakich pragnień, czy, czy nabywania rzeczy. W kontekście ego, w odniesieniu do ego może być chęć jego wzrostu. Czyli to znowu zapatrzenie się hipnotyczne w łyżkę, jedząc zupę. Możemy zapomnieć o tym, kim jesteśmy i utożsamić się z narzędziem. Zamiast jeść zupę, możemy hmm, hipnotycznie wpatrywać się w łyżkę używaną do jedzenia tej zupy, zacząć ją polerować, pieścić, rozbudowywać. No. na przykład inkrustować złotem czy jakimiś szlachetnymi kamieniami, możemy to robić, będąc zobaczonymi w łyżkę. No wiesz, jeżeli uważasz, że jesteś łyżką, to całkiem zrozumiałe, że chcesz się w ten sposób traktować. Nagle epicentrum twojego świata, wszechświata, staje się ta łyżka tak naprawdę, a nie doświadczenie całe kompleksowe, holistyczne jedzenia tej zupy łyżką gdzie łyżka jest ważna, ale jest tak naprawdę tylko narzędziem, jednym z elementów, a nie centrum, nie całym światem. Ale jeżeli łyżka jest całym światem, to wtedy faktycznie, zamiast skupiać się na doświadczeniu jedzenia zupy, możesz bardziej być skupiony, czy skupiona na, tak jak już mówiłem, porwaniu tej łyżki. Takim, wiesz... Hmm z zacięciem, inkrustowaniu jej, czyli, wiesz, zdobieniu jakimiś szlachetnymi kruszcami, może złotem, seriem. Ach, ach, żeby ona się siemieniła pięknie, serią barw. Żeby to była piękna łyżka, jak najpiękniejsza, jak najsilniejsza, jak najmocniejsza, jak najbogatsza. Hmm. I ten cytat tak, wydaje się, na to wskazuje, na taki proces, gdzie motorem zdobywania różnych rzeczy, może być ego, egotyczna intencja po prostu hmm, rozbudowywania siebie, czyli powodem, dla którego chcesz mieć więcej w życiu rzeczy na przykład. Może być, choć nie musi, to, że po prostu łyżka chce lepiej wyglądać, chce być lepszą łyżką. Ale tak... Eckhart to tak ujmuje, że łyżka chce. Eckhart nadaje ego osobowość. Ja niezwykłem tego robić. Ja uważam, że nie ma czegoś takiego jak łyżka. Uważam, że jesteśmy my utożsamieni z łyżką. Czyli w sensie ja mogę uważać, że jestem łyżką. Ale łyżka nie istnieje. W sensie nie istnieje na zasadzie jako samoświadomy byt. To jest kolejna rzecz, która może być trochę myląca u ekwarta. On, on ujmuje nieco inaczej. czy znaczy, może nie dla każdego. Części osób będzie odpowiadać takie ujęcie sprawy. Dla mnie ono jest mylące. On ujmuje ego jako byt niezależny. Tak to, tak to można odczuwać. Zresztą nie w jednym miejscu, bo podobnie określa tą kwestię ciała bolesnego, tak zwanego, w którą nie będę wnikał, ale Generalnie on to tak ujmuje jako hmm, zewnętrzny byt. Jako niezależną, świadomą konstrukcję, czyli na przykład mówisz, że ego chce, ego chce ego się rozwijać, chce ego, coś mówi, ale hmm, w moim ujęciu ja to postrzegam inaczej. Ja postrzegam, że ego, ta tożsamość to jest ta łyżka i co najwyżej ja mogę się utożsamić z łyżką. Więc y to tak naprawdę nie ego chce być większe w moim odczuwaniu, tylko ja jako łyżka chcę być większy, czy większe czy większa, piękniejsza, bogatsza. Utożsamiając się z łyżką, uważając, że jestem ja łyżką, chcę być lepszą łyżką. Po prostu. Chcę być lepszą łyżką. I tyle, że w tym momencie, kiedy chcę być lepszą łyżką, zapominam o pełnym obrazie. Tak jak to się mówi, zapominać o Bożym świecie. I zamiast jeść w tą zupę dalej, robić to, po co tu przyszłem tak naprawdę, to straciłem jakby ze wzroku siebie prawdziwego, czyli osobę, która je zupę łyżką. I uwierzyłem, że tą łyżką jestem. I zacząłem się zachowywać adekwatnie. Tak naprawdę nie ma w tym nic złego. Jest to naturalna konsekwencja. Tak jak kiedy jesteś bardziej sobą, czyli osobą, która jest łyżką, to też chcesz być ten, bardziej sobą. Chcesz, chcesz być... Chcesz jak najlepszą wersją siebie być. Jak najlepiej przeprowadzić ten proces. Proces doświadczania. Czyli... I o tym kartę też pisze, doświadczać jak najbardziej pełną piersią, być jak najbardziej świadomym i obecnym. O tej obecności też Eckhart wiele, wiele, wiele pisze. To są rzeczy, których chcesz, kiedy jesteś na bardziej odpowiednim miejscu w tym równaniu, czyli gdzie masz doświadczenie, masz siebie i masz narzędzie, za pomocą którego doświadczasz. Czyli świadomość, doświadczenie, tożsamość lub świadomość, doświadczenie, ego. I nawet jak, jeżeli jesteś na tej bardziej odpowiedniej wydawałoby się pozycji, czyli wiesz, kim jesteś, czyli świadomość, masz tą pozycję świadomości, obserwującej i doświadczającej, ale świadomości, czyli osoby, która je zupę łyżką, jest świadoma łyżki, jest świadoma zupy, jest świadoma siebie, że ona jest poza, co najwyżej animuje te rzeczy, używa ich, ale nie jest nimi, a przynajmniej nie tylko, to nawet jeżeli jesteś na tej pozycji, to nadal chcesz, nadal masz pewne pragnienia, wytyczne. Te wytyczne, tymi wytycznymi są na przykład, żeby doświadczać jak najpełniej, jak najbardziej poczytalnie i wiarygodnie, czyli będąc jak najbardziej obecnym tu i teraz. To jest ta nadrzędna wytyczna, jak najbardziej świadomym. To jest wytyczna naturalna, która wypływa z tego, gdzie jesteś, z pozycji, z jaką się utożsamiasz. Dla mnie to jest jak najbardziej naturalne, że jeżeli utożsamiasz się z pozycją łyżki, to twoją wytyczną staje się dokładnie to samo, tylko że z perspektywy łyżki, czyli hmm, koncentrujesz się na sobie, na, i, i chce się po prostu być jak najlepszą łyżką. Ale dalej idąc w kwestii cytatów. Bardzo interesujący cytat. Jeśli masz świadomość, że utożsamiłeś się z jakimś przedmiotem, identyfikacja przestaje być całkowita. Jestem świadomością, która uświadamia sobie, że istnieje przywiązanie. Tak rozpoczyna się przemiana świadomości. Ale najbardziej kluczowym w tym cytacie jest, jeśli masz świadomość, że utożsamiłeś się z jakimś przedmiotem, identyfikacja przestaje być całkowita. Czyli samo świadomość utożsamiania jest już bardzo istotnym, bardzo mocnym pierwszym krokiem, żeby od tego utożsamienia odstąpić. Właściwie już to odstąpienie nastąpiło w w pewnym istotnym stopniu, z chwilą kiedy zdałeś sobie, czy zdałeś sprawę z utożsamiania się. To jest jedna z fenomenalnych rzeczy w tym procesie, w procesie rozwoju duchowego, że z chwilą kiedy w ogóle uświadamiasz sobie pewną identyfikację, to ta identyfikacja przestaje być całkowita. Musi tak być, dlatego że, żeby sobie uświadomić tą identyfikację, czy to, że się utożsamiałeś, czy utożsamiałeś się z czymś do tej pory, musisz być gdzie indziej. Jakaś część Twojej świadomości musi być gdzie indziej. Musi być poza tym. Musisz spojrzeć z dystansu, żeby sobie uświadomić. Żeby zobaczyć to z zewnątrz i sobie uświadomić. A więc ta część Ciebie, która patrzy na to z dystansu, już nie jest utożsamiona. Nie jest już nie identyfikuje się już z tym. Ona już jest wolna i niezależna. A jeżeli ta część ciebie może być wolna i niezależna, to możesz i drugą nogą tam stanąć i obiema nogami finalnie stać się wolnym i niezależnym. To już jest kwestia formalności twojego wyboru. Stąd u Baszara odnajdujemy bardzo podobny przekaz, na przykład w kontekście um, uzależnień, gdzie Baszar stwierdza dla części osób kontrowersyjnie, że uzależnienie istnieje do momentu, w którym nie jesteś jego świadomy, czy świadoma. Ale w momencie, kiedy uświadamiasz sobie tak naprawdę, że istnieje coś takiego, jak uzależnienie, to ono przestaje istnieć. Od tego momentu masz wybór. Myślę, że to można by dokładnie odjąć, ująć w taki sposób, w jaki przed chwilą to ująłem. tak jak to Eckhart ujął w tych słowach, że jeśli masz świadomość, że utożsamiłeś się z jakimś przedmiotem, identyfikacja przestaje być całkowita. Właśnie dlatego, że żeby mieć taką świadomość, musi być jakaś twoja część poza tą identyfikacją, bo jeżeli jesteś w całości utożsamiony czy zidentyfikowany z czymś, to nie ma w tobie żadnego miejsca na to, żeby w ogóle to zobaczyć, bo cały jesteś pochłonięty czy pochłonięta przez to coś. Natomiast jeżeli to zobaczyłeś, też przez chwilę, jeżeli to dostrzegasz, to znaczy, że jakaś część Ciebie jest niezależna. Odstąpiła i czyli jest to możliwe, widocznie jest to możliwe, jakaś część Ciebie się wzbiła ponadto i zobaczyła to z zewnątrz. Wiesz, co to znaczy? Możesz zrobić następny krok, spalę obiema nogami tam, w wolności i niezależności. Przenieść swoją pozycję, jak gdyby punkt uwagi, Punkt ciężkości. Akcent. Jakkolwiek to ująć. Dalszy cytat. Powstrzymanie się od reakcji nie jest słabością, lecz siłą. Tak, to reagowanie, czy reaktywność, rzekłbym bardziej, reaktywność wydaje się tak automatycznym procesem hmm. z marszu. A z biegiem czasu faktycznie i, i ja dotarłem do tego, że brak reakcji faktycznie może być aktem bardziej przemyślnym, wymagającym więcej energii, ale zdecydowanie może być hmm, Odwrotnie, nie tym, czym by się wydawał stereotypowo. Stereotypowo część ludzi postrzega brak reakcji na coś jako słabość. Natomiast ja również podzielam tutaj ten pogląd zaprezentowany przez hartaże że to może być zupełnie coś odwrotnego. Podam przykład takiego braku reaktywności z mojej strony. Otóż przez długi czas w tutejszym życiu byłem, jakby działałem na takiej zasadzie rozmawiając z ludźmi, rozmawiając z innymi, czy to, na, czy to w formie tekstowej, czy to w formie głosowej. Ulegałem takiemu, takiej postawie automatycznej, jak gdyby w marszu, polegającej na tym, żeby non-stop mówić, non-stop podtrzymywać rozmowę. Czyli najlepiej, żeby nie było żadnych krępujących okresów ciszy, milczenia, tylko po prostu mówić. Jeżeli już z kimś rozmawiasz, rozmawiałem, jeżeli już z kimś rozmawiałem, to starałem się non-stop tą rozmowę prowadzić, czyli żeby non-stop dorzucać węgo do pieca. <gry> non-stop, żeby rozmowa miała miejsce. Czy ja naprawdę chcę, czy nie chcę, no to, to mniejsza rola. Istotne, rozmawiasz z kimś, więc wymyślam tematy, aż mi się przestanie chcieć. Hmm. I rozmawiam, rozmawiam, rozmawiam. Jakby niepokojąco na pierwszym planie wówczas może się pojawić nie tyle prawdziwe jakby zainteresowanie, czy prawdziwa potrzeba, prawdziwe pragnienie, że coś naprawdę chcę powiedzieć, czy coś naprawdę mnie interesuje, co może na pierwszym planie niepokojąco się pojawić to, żeby po prostu podtrzymywać rozmowę, żeby rozmowa się kręciła. Kontakt, towarzystwo, A już, broń Boże, żeby nie było tych właśnie krępujących w chwili milczenia. I teraz mi się przypomina to, że to takie powiedzenie, że w prawdziwej bliskości można potrafić ze sobą milczeć. I to może osiągać większą nawet wartość niż rozmowa. Co to znaczy? Myślę, że to jest osiągnięcie tego samego, tylko inną drogą tego co ja osiągnąłem dochodząc do takiej konkluzji, że właściwie to jest sztuczne. Część tego jest sztuczna. Takie podtrzymywanie rozmowy to jest sztuczne. Właściwie co powinno być co powinno być paliwem do tego pieca podczas rozmowy. To powinna być właśnie szczera chęć, intencja, zainteresowanie, a nie sztuczne podtrzymywanie na siłę, żeby tylko było coś do powiedzenia. Więc postanowiłem przełączyć się, zmienić, jakby podjąć taką stanowczą decyzję polegającą na tym, że w ogóle nie będę nic mówił jakby to rzecz dla kurtuazji. Czyli bo wypada, na przykład bo wypada, żeby cokolwiek mówić, bo wypada podtrzymywać rozmowę. Nie będę się bał nigdy więcej. W chwili milczenia, obojętnie jak długich. Po prostu. Jeżeli będę miał coś do powiedzenia, to powiem. A jeżeli nie, to nie. Do tego dodałem wręcz, jeszcze jakby dalej idąc z tym, dodałem wręcz taką zasadę, żeby nie wypowiadać się raczej nie pytanym hmm. Raczej tego unikać. Bez kontekstu, bez jakiegoś wywołania do odpowiedzi, bez inspiracji, żeby nie odpowiadać się. Co mi zapewniło znacznie większe prawdopodobieństwo, że jeżeli już cokolwiek powiem, to to naprawdę będzie interesowało drugą stronę. Taka forma dosyć ładnie i skutecznie obnaża prawdziwe zainteresowanie u osób, z którymi się kontaktujesz. Kiedy przestajesz podtrzymywać z nimi relacje na siłę, przestajesz praktykować kurtuazję, tylko sprowadzasz się do prawdziwej chęci do takiej formy, jaką opisałem przed chwilą. To wtedy bardzo ładnie wychodzi, kto rozmawiać z Tobą na przykład, czy kontaktować chce się naprawdę. Kto się naprawdę interesuje tym, co masz do przekazania, a kto nie. Wychodzi od razu bardzo ładnie, bardzo efektywnie wiarygodność relacji. Co było iluzoryczne na pokaz, a co miało jakby prawdziwą, wiarygodną głębię w sobie. Gdyż ośmielę się zaryzykować takie stwierdzenie, że niemało jest w naszym życiu czy wokół relacji, interakcji z innymi ludźmi, które są tak naprawdę iluzoryczne. Puste. Konstrukcje bardziej imitujące coś niż prawdziwe. Gdzie, żeby zostać znajomymi, niektórzy nawet definiują tak przyjaźń, przyjaźń żeby zostać nawet przyjaciółmi, to tak naprawdę niewiele trzeba. Trywialności, wymiana trywialności stereotypowych, bardzo, które są bardzo bardzo przewidywalne, gdzie nie rozmawiamy my, tylko już rozmawiamy bardziej z programu, jakby, jak program komputerowy. Zobaczyć, co mówimy naprawdę, a co mówimy z automatu, bo wypada, czy bo przywykliśmy, bo tradycja, bo po prostu weszło nam w krew coś. Rzeczy powielające się automatycznie, niepokojąco często widoczne schematy. Do tego stopnia, że można by nawet zamknąć oczy i nie widzieć, kto mówi, a, a i tak usłyszeć to samo. Tak bardzo przewidywalne stały się to teksty, postawy. Zobaczyć siebie prawdziwego i prawdziwe pragnienia. Często jest to możliwe dopiero wtedy, kiedy stajemy przed perspektywą poważnej utraty czegoś. Wtedy ta zasłonka iluzji, imitacji może opaść. Czy przyzwyczajenia, zahipnotyzowania się w przyzwyczajenie. Jakieś nawyki, tradycje, bo wypada. Hmm. Ale dalej idźmy z cytatami. Hmm. Taki zabawny trochę. Można by posunąć się dalej i stwierdzić, że na tej planecie normalność równa jest szaleństwu. <śmiech> no tak, do takiej konkluzji można dojść. A propos umysłu i tego całego hałasu, ile tych stacji, myśli odbiera przeciętny człowiek, ilu daje swoją uwagę i jak, z jakim rozmysłem oraz jak bardzo jest zahipnotyzowany w łyżkę, to faktycznie można dojść do takiego wniosku, aż tak daleko posuniętego, jeżeli spojrzeć z perspektywy, którą Eckhart przedstawia. Hmm. Zamiast odgrywać spektakl można zobaczyć, że część ludzi stała się wręcz tymi aktorami i zatraciła w roli. Zamiast cieszyć doświadczeniem. Hmm. Tutaj w innym miejscu Eckhart przywołuje słowo Szekspira Nic nie jest złem ani dobrem samo przez się. Tylko myśl nasza czyni to i owo takim. I znowu etykietowanie. To, że tak naprawdę jakimi rzeczy są, to jest kwestia naszej osobistej percepcji. Naszej osobistej perspektywy, naszych osobistych filtrów. To one sprawiają, że dana rzecz jest taka, jaka jest dla nas. To one sprawiają, że na przykład jabłko nam smakuje, a na przykład gruszki nie. Lub odwrotnie. Hmm. ale jabłko czy gruszka same w sobie nie są smaczne lub niesmaczne. Hmm. Szeroki temat. Ale z drugiej strony jest coś fascynującego w tym, że wszystko, co postrzegasz w życiu jest właściwie na swój sposób twoje. Jest zabarwione twoją perspektywą i w tym ujęciu stanowi lustro, w którym siebie samego możesz zobaczyć, siebie samą. Na przykład stwierdzając, że dana rzecz ci smakuje, możesz dowiedzieć się czegoś więcej o sobie. Dlaczego tak w ogóle jest, że dany rodzaj muzyki cię porusza, a inny jest dla ciebie przykładowo neutralny, obojętny jeszcze inny może się tobie nie podobać podczas, kiedy są osoby, które jak najbardziej w nim gustują. Jak to w ogóle jest możliwe? Czy oni są niepoczytalni? No raczej nie. Mówi się, że kwestia gustu, ale co to tak naprawdę znaczy? Definitywnie coś to mówi o tobie, że jesteś na swój sposób unikalny, charakterystyczna, że akurat to porusza w tobie pewne struny, a nie coś innego. To tak naprawdę jest ze wszystkim, co postrzegasz za pośrednictwem wszelkich zmysłów, jakimi dysponujesz. Wszystko to przechodzi przez Ciebie, przez tę łyżkę, przez Twoje filtry i w efekcie odczytujesz to właśnie w taki sposób, przefiltrowany, czyli wracając do tego przykładu z łyżką i widelcem, co będzie komfortowe najbardziej dla łyżki, to zupa. I Ty to z pewnością odczujesz z pewnością odczujesz, że jedzenie zupy widelcem komfortowe nie będzie. Jeżeli dysponowałbyś widelcem w tym życiu i jadłabyś zupę, z pewnością odczujesz, że nie będziesz, nie jesteś na swoim miejscu. Z pewnością. To się zawsze czuję. Hmm. To jest wspaniałe. Jesteś wspaniałego, tym, że zawsze dysponujemy tym odczuwaniem, tym miernikiem, co i jak bardzo jest na miejscu w naszym życiu, co jak bardzo z nami rezonuje, co jak bardzo z nami jest styczne, co jak bardzo do nas pasuje. Nazywamy to tak niepozornie często gustem, indywidualnymi i preferencjami. A tak naprawdę to jest w nas bardzo szerokie, obfite, po najmniejsze detale, typu nawet barwy, kolory, które lubisz i takie, których nie lubisz. Hmm. Następny cytat. Twoja gorycz z powodu czyichś osiągnięć zmniejsza twoją szansę na sukcesy. Aby je odnosić, musisz im sprzyjać, gdziekolwiek je zauważasz. Hmm. Dlaczego ten cytat? To jest ciekawe, że bardzo podobnie, właściwie identyczny przekaz znajdujemy we wspomnianym już sekrecie Rondy Byrne. W narracji zawartej w tym, że sekrecie odnajdujemy dokładnie taką samą perspektywę, o której zresztą też opowiadałem w jednym z odcinków innej audycji. Być może dołączę linka też do notatek. Hmm. Perspektywa dotycząca sukcesów innych ludzi. Te sukcesy mogą szczególnie być dla nas czasem dyskomfortowe, dla niektórych z nas, dla części z nas, lub stanowić wyzwanie pewne, jeżeli nam czegoś brakuje w tej materii. Powiedzmy, że bardzo chciałbym mieć lepszego smartfona, a powiedzmy, że z jakichś powodów nie mogę i mam archaiczny sprzęt z małym ekranikiem. Wszędzie wokół coraz częściej widzę ludzi, którzy mają już duże kany smartfonów, o ile nie tablety. I jako, że temat smartfonów mnie pasjonuje, może się okazać, że jest dla mnie dosyć dyskomfortowym za każdym razem, kiedy widzę wokół osoby, że inni mają, a ja nie mam i nie mogę mieć aktualnie z jakichś powodów to może być to dla mnie dosyć dyskomfortowe. Wcale może nie być dla mnie łatwym cieszyć, że ci inni ludzie to mają. Czasem może tak być. I tak w kontekście różnych tematów, czy ktoś powiedzmy ma więcej od nas czegoś, ma coś, czego my nie mamy lub osiąga coś, czego my nie osiągnęliśmy, co my byśmy chcieli. Może się okazać czasem, że dla nas może to być trudne, doświadczenie. Hmm. I istnieje pogląd, który mówi, że opór, jakakolwiek forma oporu na coś takiego, jakiekolwiek negatywne reakcje na coś takiego, mogą nam tak naprawdę szkodzić, nie sprzyjać. W ogóle, wydaje się oczywiste, szkodzić. Czyli co? widzę, że ktoś coś ma, czego ja nie mam lub osiąga coś, czego ja nie mogę osiągnąć, przynajmniej teraz, to co? Jeżeli, jeżeli poczuję smutek z tego powodu, zdołowanie, albo frustrację, albo zazdrość, czy cokolwiek tego rodzaju, to jakbym sam sobie podstawił nogę. To mówi ten pogląd, zawarty zarówno w Sekrecie Rondy, jak i tutaj w Eckharta. Odwrotnie rzecz ujmując, jeżeli chcę sobie sprzyjać, chcę, żeby, żebym miał, czy miała największe szanse na realizację moich pragnień, na to, żebym coś osiągnął, na to, żebym coś zdobył, to jeżeli chcę mieć jak największe szanse, przynajmniej tyle zrobić, mieć jak największe szanse, to pierwszym krokiem, który powinienem zrobić, jest to, żeby przynajmniej nie angażować się w żadne negatywne uczucia płynące z tego, że inni to coś mają lub osiągnęli. Od tego zacząć. Bo już to może mi szkodzić. Tak naprawdę. Taki pogląd przedstawia to w tym świetle, że Negatywne uczucia względem tego u innych osób, u innych istot mogą jakby zmniejszać moje własne szanse na to, że to osiągnę, czy że do czegoś dojdę. Dlatego, że na zasadzie wibracji to wtedy będzie jakby na moją drogę realizacji tego pragnienia, marzenia będę na tej drodze stawiał sobie przeszkody w formie tej negatywnej energii płynącej w kontekście tych innych osób, tej zazdrości, czy smutku, czy zdołowania, bo inni mają, bo inni osiągnęli. To ta zazdrość, smutek, zdołowanie staną na mojej drodze w osiąganiu tego. Będą mi przeszkadzać w dojściu do tego samego. Bo to będzie ten naturalny opór. Ten sam opór stanie na mojej drodze. Więc jeżeli chcę sobie zmaksymalizować szanse na to, żeby było dobrze, żebym dotarł tam, gdzie chcę, osiągnął to, co chcę, to przynajmniej, żebym tego oporu nie umieszczał na mojej ścieżce. Żeby go nie umieszczać, to potrzebuję się postarać, żeby nie dawać uwagi żadnym negatywnym reakcjom, emocjom, myślom względem tego, co widzę u innych ludzi wokół. Są rzeczy, które mogą mi pomóc w tym. O tym opowiadałem w jednej z tych audycji i innych które już nagrałem, kiedyś tam, istnieją w ogóle sposoby, które mogą mi pomóc tak do tego podejść, nie tylko w ogóle nie, jakby nie umiejscawiać tego oporu, nie mieć negatywnych reakcji, wręcz co mieć pozytywne. Można do tego na przykład podejść na zasadzie, że kiedy dostrzegasz rzeczy, na których Tobie zależy, u innych ludzi, to Możesz to identyfikować jako znak, że jesteś na dobrej drodze. Dokładnie na zasadzie, jak kiedy jedziesz do jakiegoś miasta i na swojej trasie widzisz takie drogowskazy. Na przykład Wrocław 25 km, Wrocław 15 km. Możesz tak do tego podejść, że to są drogowskazy wskazujące tobie, że jesteś na dobrej drodze że to do Ciebie przychodzi. Możesz spojrzeć na to jak na cheerleaderki, jak na kibicujący Tobie wszechświat, który jednocześnie, że Tobie kibicuje, to z drugiej strony równolegle jeszcze Tobie sprzyja i za Twoimi plecami, jak to ktoś powiedział, konspiruje na swoją korzyść, żeby zrealizować, żeby pomóc Ci zrealizować to, czego pragniesz. Z jednej strony wszechświat konspiruje, psoci, coś tam układa, już awanżuje okoliczności, buduje. Z drugiej strony pokazuje ci to. Daje ci znać, że to robi. Jeszcze tego nie zrobił, ale znać da ci może. Dać ci może. Poprzez pokazywanie tobie tych drogowskazów. W formie dostrzegania tego, na czym ci zależy, u Innych osób na zewnątrz. Hmm. To mnie na swój sposób zaskoczyło, że znalazłem cytat w tym dokładnie duchu, w tej dokładnie materii u Eckharta. Nie spodziewałbym się akurat tego tutaj, ale coś się się pojawiło. Hmm. Inny cytat. Fakt, że na razie wiesz więcej lub jesteś wyższy, nie oznacza, że dziecko nie jest Ci równe. Hmm. To, to w kontekście dyskryminacji dzieci, tak. Hmm. Dalej. Nieszczęście z powodu bycia nieszczęśliwym to tylko kolejna warstwa nieszczęścia. Tutaj przypomina mi się, z jakiego większego fragmentu pochodzi ten cytat. Jest to jeden z tych fragmentów, które osobiście miały dla mnie największy, miały na mnie największy wpływ, czy najbardziej mnie poruszyły, jakby to powiedzieć, największą siłę miały dla mnie efektywnego dotarcia do mojego umysłu. Inaczej mówiąc, ten cytat pochodzi z fragmentu, jednego z tych fragmentów Nowej Ziemi, Eckhart Hartopola, które najbardziej do mnie przemówiły. W tym fragmencie szerszym, z którego ten cywilat pochodzi, Eckhart opisuje e, historię, kiedy przyszła do niego jedna kobieta i no, on po prostu opisuje, jak z nim rozmawiał, co jej powiedział, jakie rady udzielił i jak ona na te rady reagowała. I w jaki sposób on jej pomógł? Właśnie sedno tego sposobu to było uświadomienie jej tego faktu, że nieszczęście z powodu bycia nieszczęśliwym to tylko kolejna warstwa nieszczęścia. Nieszczęście z powodu bycia nieszczęśliwym. Takie samo nakręcanie się, samo dołowanie się. Nie dość, że się dołuje, to jeszcze dołuje się, że się dołuje. Dokładnie tak, jak mówiłem w tym kontekście wrażenia, że źle o sobie myślisz. Myśląc źle o sobie, jakoś krytycznie czy dołująco, możesz również dołować się równolegle samym faktem, że tak o sobie myślisz. Czyli z jednej strony tak o sobie myślisz, z drugiej strony dobijasz się jeszcze samym faktem, że tak o sobie myślisz. Takie błędne koło. I tutaj mamy coś podobnego. Hmm. Od czego można odstąpić, kiedy tylko zauważyć, spostrzec to błędne koło właśnie. Ten niepoczytalny mechanizm. Zamknięty taki właściwie. Można tak w kółko się hipnotyzować i biegać. Bez celu właściwie. Cały czas w tym trwać. Podczas kiedy, jeżeli zobaczyć, ujrzeć to z zewnątrz, to można się od tego natychmiast wyzwolić. Polecam lekturę szerszego fragmentu, gdzie on opisuje spotkanie z tą kobietą. Dosyć mi pomógł, być może pomoże i Tobie. Tak jak mówiłem, należy do, do tych fragmentów, które najbardziej do mnie przemówiły. Cytat z tego samego właściwie wątku dotyczący tej samej sprawy. Jeśli nie masz nic przeciw temu, by być nieszczęśliwym, to co dzieje się z samym nieszczęściem? Kolejny w ogóle świetny ujęcie sprawy. Ta akceptacja boska. <grych> Także o to z mówiąc. Boska akceptacja, to co już mówiłem, opowiadałem już o akceptacji. Dzisiaj. Jak to zmienia puste rzeczy? Wcześniej mogłem się na przykład dołować, wiedząc, że, że się dołuje, czy coś, to mogłem się dołować bardziej, mogłem się dołować dalej. Mogłem się dołować tym, że się dołuje. Hmm. Samo to już napędza, to zamknięte koło w ogóle wydaje się bez wyjścia. Logicznie. Widzę, że się dołuje i dołuje się, że się dołuje. Więc póki się będę dołował, to będę się dołował, bo się dołuję. I tak w kółko, dopóki samo jakimś cudem nie przejdzie. Straszne. Ale hmm, co stanie się wówczas, kiedy nie będę nic przeciw? Bo dlaczego się dołuję, że się dołuję? No powodem, dla którego się dołuję, że się dołuję, to nie jest to, że się dołuję, tylko to, że negatywnie oceniam to, że się dołuję, czyli nie mam zgody Inaczej mówiąc, mam niezgodę na to, że się dołuję. No to, to jest po prostu efekt tego, że, że mnie to dołuje. Żeby mnie coś dołowało, muszę mieć na to niezgodę. To jest podstawa. Więc jeżeli w dołowaniu rozpoznam, rozpoznam coś, na co mam niezgodę, to będę się dołował. Ale co się stanie, kiedy w dołowaniu... Kiedy jakby... Co, się, co by się stało, kiedy nie miałbym tej niezgody? Czyli nie generowałbym tej walki nie generowałbym ciśnienia. Co się stanie? Kiedy tak, rozpoznaję, w chwili, kiedy rozpoznaję, że się dołuję, to nie, nie walczę, tylko hmm, nie mam nic przeciw temu. Tak to Eckhart ujmuje, ujął. Czyli co? To jak deszcz. Hmm. No powiedzmy, teraz za oknem świeci słońce i jest błękitne niebo. Ale gdyby teraz spadł deszcz, to mógłbym, powiedzmy, mógłbym się dołować, mógłbym się zniechęcać, ale nie muszę. Jeżeli nie mam nic przeciw temu, nawet jeżeli to nie jest w moim guście. To tak jak trochę zima, nie? Zima nie jest w moim guście, nie lubię zimy. Hm. Chociaż pewne aspekty jak najbardziej są w moim guście. Hm. Ale generalnie nie lubię zimy. Teraz tak, jeżeli będę się koncentrował na tym, że jej nie lubię, czy na jakiejś tam oporze, niezgodzie, no to generalnie zima będzie dla mnie nieprzyjemnym czasem. A co by było, jeżeli uznałbym to za coś jak najbardziej na miejscu? Nie muszę tego lubić, żeby to akceptować. Przecież nie muszę tego lubić, żeby to akceptować. Co hmm. jeżeli nie będę miał nic przeciw temu? To nie będę się wzdragał, nie będzie dla mnie tak ciężkim przeżyciem przynajmniej przejście przez to, bo nie będę ciągle się wzdragał strząsał. nie będę ciągle skoncentrowany na tym, jak bardzo tego nie lubię. Tylko po prostu potraktuję to jako przejściową pogodę. Tak jakby deszcz spadł. No okej, okay. przejściowa pogoda. Hmm. Zdarza się. Tak samo tutaj. Nastroje różne się zdarzają. Jeżeli rozpoznaję w sobie, że jestem zdołowany, czy coś w tym stylu, Mogę przecież podejść do tego. Mogę do tego podejść na takiej zasadzie, że no, zdarza się. Jak zmienna pogoda. Zdarza się. Nie mam nic przeciw temu. Mogę spróbować takiego podejścia i co to zmieni, co to w ogóle zrobi. Może się coś niesamowitego okazać. Hmm. Że to może być w ogóle radykalna zmiana z takim podejściem. Nie mieć nic przeciwko hmm Odczuwanie zdołowania. Tak jak w tym cytacie. Jeśli nie masz nic przeciw temu, by być nieszczęśliwym, to co dzieje się z samym nieszczęściem? Właśnie. Co się z tym dzieje? Po prostu zobaczyć i zaakceptować. Nie poddać się czy zrezygnować, tylko zobaczyć i zaakceptować. Nie mieć nic przeciwko. No okej, okay, doświadczam teraz smutku. No okej, okay, doświadczam teraz zdołowania. To jest to, czego teraz doświadczam. Hmm. I w porządku. Niebo, chmury. Chmurki ładne, różowe, puszyste, mięciutkie albo obskurne, ciemne, szare, no okej. Okay. Przepływają, przepływają. Wszystko przemija, przepływa, pojawia się, znika. Jeżeli. Nie będę miał nic przeciw i po prostu spojrzę na to tak obiektywnie, jak gdyby z zewnątrz, że to, to jest taka. To jest to, czego teraz doświadczam. To może mi się udać nie budować oporu względem tego, niezgody. Czyli przez to nie będę napędzał tego zamkniętego koła dołowania się przez sam fakt, że się dołuje. To może radykalnie w ogóle zmienić postać rzeczy. Bardzo redukując te stany negatywnych nastrojów, czy jakichś niskich, nieprzychylnych. Po prostu potraktować to jako zewnętrzne bodziec, zewnętrzną okoliczność, która potrafi się przydarzać. Tak jak deszcz za oknem. Nic personalnego. Deszcz też nie jest personalny przecież. Hmm. Inny cytat. Często zadawaj sobie pytanie, co mogę dać, co mogę dać, jak mogę przesłużyć się tej osobie, jak mogę przesłużyć się tej osobie, tej sytuacji. Ten cytat zapisałem sobie, gdyż wskazuje na coś wartościowego dla mnie, co, co chciałbym, o czym chciałbym pamiętać, co potrzebuję jak najczęściej mieć w pamięci, czym potrzebuję sobie przypominać, Hmm. co mi się podoba, porusza we mnie jakieś struny. To właśnie um, hmm. witalizowanie przestrzeni własną perspektywą. Tym, co samym sobą, że tak powiem, tą łyżką własną. Hmm. Można nie tylko nabywać doświadczenia, ale można też wzbogacać doświadczenie innych osób. I mając to na uwadze, wypatrując wręcz tego, można dosyć wiele zrealizować w życiu takich rzeczy, hmm. składających się na wzbogacanie doświadczenia innych osób, po prostu. Tam, gdzie tylko możesz coś wnieść w życie drugiego człowieka. Jakoś zmienić, jakoś coś dobrego zrobić do danej sytuacji. Czy dlaczegokolwiek jest jakaś moc w bezinteresowności. Coś znacznie cenniejszego, niż gdyby ktoś Ci za to zapłacił jakąkolwiek cenę. Czy w jakikolwiek sposób Wynagrodził czy dał Ci coś za coś. Poza tym, jest jeszcze jeden aspekt, dla którego taka postawa wypatrująca możliwości nie na zasadzie oportunistycznym, że chce dla siebie jak najlepiej, tylko na zasadzie altruistycznej w zasadzie współodczuwającej, że chcę wzbogacać przestrzeń, mnie to ekscytuje, czyli chcę wzbogacać również życie innych ludzi, chcę wzbogacać ten świat, wszechświat, tym, co ja mogę, hmm. moją perspektywą, moimi talentami i tak dalej tym podobne, to takie działanie w tym duchu, wypatrywanie okazji i praktykowanie działania w tym duchu, może również jak najbardziej wpływać dodatnio na, na nasze własne życie. Przyciągając więcej dobra na naszej ścieżce. Stricte. Hmm. Bo wtedy jakby tym gestem, to co ja robię, to jest jakby też wyznacznik czego chcesz. Cokolwiek robisz, mówi się, że cokolwiek robisz, to do ciebie wróci, czy wraca. To jest dokładnie, ja to lubię ujmować w innych słowach. Lubię to ujmować w słowach, że cokolwiek robisz, to jest jak gdyby komunikat, czego chcesz. To też jest komunikat, czego chcesz. I warto zadbać o to, żeby te rzeczy szły ze sobą w parze. Że to, co robisz, to jest to, czego chcesz. To, czego oczekujesz od życia, jak chciałbyś, chciałabyś być traktowany, traktowana, tak, to, to jakby wyrażanie tego to jest również to, co robisz w życiu ty. Jak ty się zachowujesz, jak ty innych traktujesz, to jest dokładnie wyrażenie, jak byś chciał, czy chciała być traktowany. Więc zadaj sobie pytanie, lub zadawaj jak najczęściej, czy to, jak podchodzisz do drugiego człowieka, jest takim podejściem, jakim chciałbyś, chciałabyś doświadczyć doświadczać sam, sama, żeby do Ciebie podchodzono, Ciebie traktowano. Komunikat do Wszechświata, czegoś chce. Twoja postawa życiowa jest komunikatem do Wszechświata, do Boga, jak wolisz czego ty sam, sama chcesz, dla siebie również. Przekłada się na twoje życie automatycznie. Tak ja to postrzegam. Czy nie tylko formułowanie próśb stanowi komunikat, czego chcesz, ale i działanie w życiu również stanowi ten komunikat, tylko w innych słowach. Tak to postrzegam. Hmm. Co dalej? Często umysł nie może zrozumieć, jakie miejsce i cel ma w schemacie całości jakieś na pozór przypadkowe zdarzenie. To nie tylko chodzi o przypadkowe zdarzenia, ale o również o te rzeczy, które nam się nie podobają. O czym już mówiłem. Umysł zresztą jest dosyć ograniczonym konstruktem postrzegania. Dosyć mało wie. Hm. Nie mamy perspektywy, żeby widzieć tak zwany big picture, czyli duży obraz, całościowy. My widzimy tylko kawałek drogi z tej perspektywy ludzkiej, z perspektywy łyżki tożsamości. Hmm. Więc... Um, nie wiemy wszystkiego. A skoro nie wiemy wszystkiego, to łatwo można ulec pokusie, że Znajdujemy się bardziej w chaotycznym środowisku niż w poukładanym. Ale prawda jest taka moim zdaniem, że jak najbardziej znajdujemy się w logicznej konstrukcji, w której nie ma przypadków. I każdy, nawet najdrobniejszy szczegół gra rolę, jest na miejscu, ma sens, ma jakąś logikę. Nie ma rzeczy błędnych. Nie ma rzeczy przypadkowych. I postawa, w której uważamy za właściwe tylko to, co rozumiemy, w czym dopatrujemy się, dopatrzymy się sensu, ta postawa może być ciężka dosyć w życiu, gdyż Prawdopodobnie nie mało się znajdzie rzeczy, których sensu nie będziemy widzieć. Możemy co najwyżej obrać taką postawę niezgody czy oporu względem tych rzeczy. No Ale ta niezgoda i opór to będzie po prostu jeszcze jeden ciężki kamień w naszym plecaku, który będziemy musieli nieść w takiej sytuacji. A nie musi tak być. jeżeli uznać globalny sens i ład. Kiedyś tak to ujmowałem, bardzo lubiłem to ujmować w takiej właśnie frazie globalny sens i ład. Czyli nie tylko, że wszystko ma sens, ale jeszcze, że panuje globalny ład, czyli porządek. Pewien <grym> spokój. Pozytywnie. Chociaż tak się wydaje wiele rzeczy temu przeczyć, ale to tylko z pewnej perspektywy tak jak z tą A do B drogą, o czym już mówiłem, z tym przejeżdżaniem przez wertety, przez nieatrakcyjne mostki, nad niepachnącymi ładnie rzeczkami. Myślę, że taka koncepcja zaufania w wyższy ład i sens jest dobrą lekcją, dobrą umiejętnością, wartościową, cenną, mam na myśli, którą możemy sobie wykształcić lub doskonalić w sobie. Takie zaufanie, że jest ktoś lub coś, co jest znacznie bardziej inteligentne i kompetentne od nas, od naszego umysłu, który ma pewne granice postrzegania. Nie wszystko może pojąć. Nie wszystko może dostrzec. Świetnie to czasem się obrazuje jako hmm, spoglądanie na jakąś przestrzeń z jakiegoś pagórka, z, z góry, na jakąś dolinę. Wtedy się można wszystko zobaczyć, wszystkie uliczki, różne miejsca z góry, mieć pełen obraz. Natomiast będąc tej dolince w jakimś tam sektorze pośród budynków widzisz tylko część. I nie zdajesz sobie sprawy, co tam jest za rogiem. Już nie mówiąc o innych zaułkach, dzielnicach. Nie masz tego obrazu załości. i Nie ma w tym jej winy. Po prostu jest to bardziej naturalna konsekwencja, że to postrzeganie ma pewne granice więc nie możesz dysponować wszystkimi kontekstami, wiedzieć wszystkiego. A ileż by się zmieniło, gdyby dysponował, czy dysponowała wszystkimi faktami, wiedział, wiedziała, jak to wszystko spóra, każdy najmniejszy element, niczym w takim szwajcarskim zegarku, każda zębatka. Wiedzieć to, wiedzieć to tak, to byłoby wiedzieć i rozumieć rolę każdego trybika, to byłoby bardzo komfortowe, ale co jest cenniejsze, Komfort zbudowany na wiedzy, czy komfort zbudowany na wierze? Co jest mocniejsze, silniejsze? Hmm. Następny cytat. Gdy postanowisz, że chwila teraźniejsza będzie twoim przyjacielem, pierwszy krok należy do ciebie. Bądź dla niej życzliwy. Witaj ją serdecznie, bez względu na to, w jakim przyjdzie przebraniu. A już niebawem zobaczysz rezultaty. To jest właśnie ta akceptacja. Postawa, którą Eckhart promuje w swojej książce. Nawiązać taką przyjazną relację z chwilą obecną. No tak to ujmuje nawiązać przyjazną relację z chwilą obecną. Co się sprowadza do tej akceptacji? Nie mylimy z rezygnacją czy z obojętnością. Tylko akceptacja. To, że wszystko jest na swoim miejscu. Pierwszą pozytywną konsekwencją takiej postawy jest to, że może zredukować się lub wręcz zniknąć opór, walka. Drugą konsekwencją pozytywną może być to, że rzeczy mogą zacząć się poprawiać. Jest coś ekscytującego w tym, żeby to sprawdzić, weryfikować, żyć. można bardzo szybko odczuć faktycznie różnice. Mnie to podekscytowało, jak po raz pierwszy dotknąłem się z tym, z takim dosadnym, świetnym ujęciem sprawy żeby właśnie być dla tej chwili obecnej życzliwym, witać ją serdecznie, bez względu na to, w jakim przyjdzie przebraniu. Postanowienie, żeby chwila teraźniejsza, że chwila teraźniejsza jest Twoim przyjacielem. Zawsze Ci sprzyja. Być otwartym. Też jakiś komunikat. Co się dzieje, kiedy postanowisz, że wszystko Ci sprzyja? może stać? Czemu może sprzyjać taka postawa? To mi się kojarzy z tym Einsteinowskim pytaniem, czy Wszechświat jest przyjazny, czy ten Wszechświat jest przyjazny. Einstein kiedyś doprowadził taki punkt do decyzji dla każdego człowieka, żeby sobie każdy człowiek zdecydował. Czy Wszechświat, w którym żyje, jest przyjazny, czy nie? Dla niego osobiście. Nie stwierdził, tylko zdecydował, jak chce żyć, z jakiego punktu chce wyjść w swoim życiu. Uznać, że Wszechświat jest z natury przyjazny dla każdego z nas, czy odwrotnie? Czy że to jest w ogóle jakiś survival, ciężka sprawa i z natury, z natury mamy do czynienia z, ze zmaganiem się wysiłkiem, drogą krzyżową i ciężkimi rzeczami. To wszystko jest po prostu z natury ciężkie. Jak chcemy podejść do życia? Jako do pasma przeszkód? Czy do pasma sprzyjającego rozwojowi? Sprzyjającego nam? Konspirującego na naszą korzyść za naszymi plecami? Hmm. Rozwiązanie przyjaznej relacji z chwilą obecną. To coś, co mnie bardzo inspiruje u Eckharta. Ale dalej. Inny cytat, zupełnie z innej beczki znowu. Tak skaczemy sobie po Eckharcie. W każda twoja myśl dotyczy przeszłości lub przyszłości. To a propos tego hmm, szaleństwa trochę, czy obłędu. Jeden z jednym z powodów, dla którego Eckhart tak dobitnie, dosadnie to ujmuje, to jest właśnie to, że przeciętny człowiek mógłby właściwie opisać swoje myśli w ten sposób, że prawie każda jego myśl dotyczy przeszłości lub przyszłości. Czyli wszystkiego, byle nie zaraz. Tu i teraz. W ten sposób życie właśnie upływa, przecieka między palcami. Nie tyle upływa, co wręcz przecieka między palcami. Dokładnie w ten sposób, bo myśląc o przyszłości czy przeszłości nie żyjemy, nie jesteśmy obecni tu i teraz. Chociaż nadal jesteśmy tu i teraz, to nie jesteśmy obecni tak naprawdę w pełni, bo błądzimy gdzieś myślami, nie, nie będąc skoncentrowani na tu i teraz. A tylko tu i teraz życie może mieć miejsce. Życie nie może mieć miejsca w przeszłości ani w przyszłości. Nie może tam się dziać. Może się dać tylko teraz. Więc jeżeli teraz ja jestem zajęty myśleniem o przeszłości, czy o przyszłości, to mnie tu nie ma. W sporej mierze przynajmniej. A więc nie zajmuję się własnym życiem, nie, nie jestem w nim obecny. Cokolwiek by nie miało miejsca, ja nie oddycham tym pełną piersią, nie odczuwam tego, nie, peł, nie czerpię yy, z życia pełnymi garściami więc coś mi upływa, coś tracę. Hmm. jakaś wskazówka, jakby się tak temu przyjrzeć i zbadać, jak to wygląda u mnie, u Ciebie, to, kto wie, można dojść do takich niepokojących wniosków, że faktycznie coś niepokojąco wiele tych myśli niepokojąco często dotyczy przyszłości lub przeszłości, byle nie teraz. Więc jednym z nawyków, na które wskazuje Eckhart, że warto je praktykować, jest nawyk koncentracji na tu i teraz właśnie, ogniskowanie swojej uwagi na tu i teraz. Po prostu jak najczęściej wybudzać się z tego snu. Zdawać sobie sprawę, że się film urwał jak gdyby za każdym razem, kiedy zaangażowałeś czy zaangażowałaś się w myślenie o prze lub przyszłości. I za każdym razem, jak tylko zdasz sobie z tego sprawę, to wracać zdecydowanie, stanowczo z powrotem do koncentrowania się ogniskowania na tu i teraz pełnią zmysłów, pełnią obecności, uważności. Niektórzy nazywają to po angielsku mindfulness. Takie dedykowane określenie na tą uważność. Na ten rodzaj uważności podyktowanej świadomością i obecnością. Być jak najbardziej zogniskowanym tu i teraz. Wtedy jak najwięcej się czerpie. To, co się wydawało słabej jakości filmikiem na YouTube staje się filmem w HD wówczas, <śmiech> jeżeli jesteśmy obecni. Dalej cytat inny. Całe Twoje życie biegnie w owym stałym teraz. Nawet chwile przeszłe i przyszłe istnieją tylko wtedy, gdy je sobie przypominasz lub wyobrażasz. A czynisz to, myślisz o nich w jedynej chwili, jaka istnieje. W tej właśnie. Czyli to, o czym już mówiłem. Ale wiesz, jest coś niesamowitego w tym takim stwierdzeniu, że całe twoje życie biegnie w owym Całe życie, jeżeli całe życie biegniesz teraz, pamiętasz, co na początku sygnalizowałem w dzisiejszej audycji tą wieczną chwilę teraźniejszą, wieczną teraźniejszość. Niby gdzie znajduje się teraźniejszość, moment obecny, i że można postrzegać, można dojść do wniosku, że jest wiecznym, że jest bezgranicznym. Hmm. Jak to jest, że Eckhart to ujmuje, że całe twoje życie biegnie w wodnym teraz? Całe życie? Wow. Więc jak tu mówić o punkciku? Że to jest tylko chwila. To jest taka iluzja właśnie yy, logiczna. Niby chwila, ale hm, w tej jednej chwili całe życie ma miejsce. Więc jaka to chwila? Trochę niesemantycznie brzmi. Coś z tą chwilą jest nie tak, że całe życie nasze może się w nie mieścić. I wcale nie na zasadzie przyszłości czy przeszłości, tylko na żywotnej zasadzie. Skoro powiedzieliśmy, że życie może mieć miejsce tylko teraz, dzieje się tylko teraz i całe życie się będzie działo tylko teraz. Ha! Wyzwanie dla umysłu, ale trudno temu zaprzeczyć. Faktycznie. Taka chwila, ta chwila mieści wszystko. Jest w stanie pomieścić wszystko. Hm. Niesamowite. To chyba jest jakaś wskazówka na iluzoryczność czasu. <śmiech> Dalej. Mylimy chwilę teraźniejszą z tym, co się dzieje z treścią. Przestrzeń teraz mylona jest z tym, co dzieje się w tej przestrzeni. Spodobało mi się to polskie określenie przestrzeń teraz. Ładzie to przetłumaczyli. Dlatego, że w oryginalnym anglojęzycznym ujęciu nie ma tego tak ujętego. Jest tylko bardziej coś takiego. The present moment is confused with what happens. Confused with content. Hmm. Czy nie ma tego słówka przestrzeń? Natomiast po polsku to tak ładnie przetłumaczone. akurat tu mi się to tłumaczenie podoba. Mylimy chwilę teraźniejszą z tym, co się dzieje. Z treścią. Przestrzeń teraz mylona jest z tym, co dzieje się w tej przestrzeni. Stąd właśnie ta iluzoryczność konceptów przeszłości, przyszłości i teraźniejszości. Stąd, że jak coś się nie dzieje w przestrzeni teraz, to to jest przeszłość albo przyszłość podczas kiedy to nie ma związku, bo to jest tylko treść, tak jak slajdy powiedzmy na, na rolce filmowej kadry przechodzące przez aparat do odtwarzania tego filmu. Może pamiętasz, ja w dzieciństwie miałem taki projektor, do którego wkładało się taką rolkę właśnie filmową, Kręciło się następnie pokrętłem. Ten projektor rzucał taką wiązkę światła na ścianę lub na jakiś biały ekran. I kręcąc tym pokrętłem można było sobie zmieniać te kadry, oglądać kolejne obrazki na ścianie czy na ekranie. I wiesz, to, że widziałem, czy widziało się tylko jeden obrazek naraz na ścianie wyświetlany to była tylko kwestia tego, że akurat jeden obrazek przechodził przez wiązkę światła naraz gdyby przechodziły dwa, to byłoby widać dwa, ale przechodził jeden, więc było widać jeden reszta obrazków była na kliszy w innych miejscach po prostu ale trwała jednocześnie z tym, przez które przechodziło światło. Te obrazki wszystkie na swój sposób tak naprawdę były równoprawne. Jakby wyciągnąć tą kliszę i zobaczyć, to ujrzałbyś, ujrzałabyś po prostu wszystkie obrazki w tym samym czasie istniejące na jednej tej samej kliszy. Ale kiedy te obrazki miały miejsce, to miały miejsce dokładnie w tej chwili, kiedy przechodziły przez, przez te światło, przez wiązkę światła, lub raczej, kiedy wiązka światła przechodziła przez nie. Hmm. Niemniej nie zmienia to faktu, że one cały czas istniały, równocześnie. Wszystko wydaje się podporządkowane czasowi, mimo, że dzieje się w przestrzeni teraz. I inny cytat o czasie. Czas istnieje w twoim umyśle. Nie jest on czymś, co ma obiektywne istnienie, gdzieś tam. To struktura umysłowa, która jest potrzebna do postrzegania zmysłowego, niezbędna do celów praktycznych. Po angielsku to jest nawet lepiej ujęte. Time is in your mind. It isn't something that has an objective existence out there. Czyli time, czas istnieje w twoim umyśle faktycznie. Nie jest to coś, co istnieje obiektywnie. To świetnie przemówi, przemówiło, przemawia do mnie takie ujęcie sprawy, że to nie jest coś obiektywnego. Raczej znaczy mind structure. Hm. Czyli Koncept, struktura umysłowa dla praktycznych potrzeb. Tak jak mówiłem, czas jako konstrukt ułatwiający postrzeganie rzeczywistości, organizowanie tego postrzegania. Specyficzne postrzeganie. Hmm. To było dla mnie początkowo zaskoczeniem. Na podkociu Harta takie dosadne, dobitne, dosłowne ujęcie czasu, z którym ja oswoiłem się dosyć mocno wcześniej u wspomnianej już Dolores Canon, czy u Baszara. Oni bardzo właściwie stycznie o tym opowiadają, o koncepcie czasu, że właśnie czas nie istnieje tak naprawdę, że to jest rodzaj iluzji, rodzaj konstruktu, które został stworzony właśnie, żeby pomóc jakoś organizować percepcję rzeczywistości. Ale tak naprawdę jest to konstrukt. Umowa społeczna, nie coś obiektywnie istniejącego na zewnątrz, tak jak na przykład grawitacja. to podobnie z czasem to tak podobnie trochę jak z dniami tygodnia na przykład, czy z miesiącami. Tak naprawdę nie istnieją. Jeżeli stracilibyśmy wszystkie kalendarze, dni nie przestałyby istnieć nawet o odrobinę. Tak logiczne. Więc łatwo zrozumieć, że to, co nazywamy dniami, tam poniedziałki, wtorki, środy, weekendy czy miesiącami, to tak naprawdę nie istnieje. Łatwo to jest zrozumieć, że to jest umowa społeczna, to jest rodzaj takiego pomocnika w organizacji, żeby jakoś się orientować w terenie. Ale tak naprawdę tego nie ma. Tak naprawdę dzień jest zawsze ten sam. w łące i zachodzi. Dzień, noc, dzień, noc. Zawsze, zawsze to samo. Dzień się nie obrazi, jeżeli pomylisz go z z piątkiem. Dzień nie, przez, nie będzie inny w związku z tym. Nie zepsuje się. <laughs> Co ciekawe, Eckhart to ujmuje rozszczepiając koncepty czasu na czas jeszcze zegarowy. właśnie ten praktyczny, pragmatyczny koncept czasu często ujmuje jako czas zegarowy. Że bo wiesz, może się pojawiać takie pytanie no dobra, czas nie istnieje, porzuć czas, no ale jak żyć bez czasu w dzisiejszym świecie? Hmm. Dla przeciętnego człowieka to się może wydawać niemożliwym. I tutaj Eckhart przychodzi z pomocą trochę ułatwia tą sytuację, bo um, wprowadza taki koncept czasu zegarowego. Czyli taką iluzoryczą. On robi taki trik, coś co wygląda dla mnie jako taki trik umysłu, czyli um, rozszczepia czas na dwa na dwa znaczenia. Jeden, jedno znaczenie to, w którym tak naprawdę czasu nie ma, wynikające z tego, że jest zawsze chwila obecna, wieczna, teraźniejszość. Nie ma tak naprawdę czegoś takiego przeszłość, przyszłość. Wszystko dzieje się teraz i nie może nigdzie indziej, czy nigdy indziej. Um, a drugi konstrukt to, co ten praktyczny czas, który ma tam pomagać w organizacji, to czas zegarowy. Po prostu, który, ta umowa społeczna, to nazywa czasem zegarowym. Coś, co nam pomaga jakoś egzystować, funkcjonować. Bo tak się umówiliśmy. Z innymi. Cywilizacyjnie. Więc jest to rodzaj takiego pomocnika właśnie. I ten czas możemy, możemy jakby używać go i być Jednocześnie od niego niezależny. Po prostu wiedząc, co jest z czym, czyli wiesz, ja mogę żyć bez czasu w mojej perspektywie duchowej, nie mieć czasu w mojej świadomości, a jednocześnie, jednocześnie wiedzieć, że mam na przykład spotkanie wyznaczone na godzinę 18 i używać zegarka, żeby na tą 18 się stawić, nie spóźnić się na przykład. I czas może nadal dla mnie nie istnieć, jak najbardziej. Może dla mnie istnieć tylko czas zegarowy, co tak naprawdę nie będzie dla mnie żadnym czasem, tylko po prostu będzie dla mnie czymś w rodzaju światła na przejściu dla pieszych. Jak się zapłala zielona, przechodzisz. No to okej, okay, jak się wskazówki zbliżają do osiemnastej, na tarczy zegarka, to wiem, że mam się szykować na spotkanie. I tyle. Do tego sprowadza się czas zegarowy dla mnie. Ale jako taki nie istnieje. To jest po prostu mechaniczny przyrząd zegarek, jak te światła na przejściu dla pieszych. Po prostu mechaniczny przyrząd. Ale nadal wszystko dzieje się w teraz. Nadal jest wieczna chwila obecna. Żadnej przyszłości przeszłości. Więcej opowiadam o koncepcie czasu w cyklu Waldenowskim. Między innymi gdzieś tam w Molium. <laughs> mm. Inny cytat. Zawsze, gdy martwicie jakieś wydarzenie, osoba czy sytuacja, prawdziwym tego powodem nie jest samo wydarzenie, osoba czy sytuacja, lecz utrata właściwej perspektywy którą może zapewnić tylko przestrzeń. Hmm. O jakiej przestrzeni on tu pisze? No w tym przypadku pozostawię to bez komentarza, zapewniając sobie jakąś formę niespodzianki, zniknięcia. Hmm. Ale ten cytat kojarzy mi się z innym cytatem, tego teraz dokładnie nie pamiętam, ale z tego czasu zetknąłem się z takim świetnym ujęciem sprawy, że to jak postrzegam daną rzecz, to mniej więcej szło tak albo w takim duchu bardziej, że to jak postrzegam daną rzecz, to nie jest tak naprawdę obiektywna o niej prawda, tylko moje postrzeganie. To jest po prostu tylko jeszcze jedno postrzeganie tej rzeczy. Jeszcze jedna. Możliwość. Jeszcze jedna możliwość jej postrzegania. Hmm. Bardzo subiektywna rzecz. Ale to jest po prostu jeszcze jedno postrzeganie. Dlaczego to jest ważne? Bo tyle praw ile ludzi. Tyle sposobów postrzegania, ile istot. To jakby zrozumienie tego, pamiętanie o tym uwalnia nas od takiego przekonania, że mamy do czynienia z obiektywną rzeczywistością, która zmusza nas do interpretacji w jeden tylko możliwy, słuszny sposób. Nie ma jedynego możliwego słusznego sposobu. Jest ich natomiast bezgraniczna ilość. I co ważniejsze nawet, my mamy władzę nad tym, w jaki sposób będziemy interpretować rzeczy nawet w ogóle będziemy je interpretować. Od tego zacznijmy. I w jakim stopniu będziemy czynić to samodzielnie, a w jakim stopniu pozwolimy, żeby tą interpretację zakłócały stereotypy, tradycje, normy. Też łatwo temu czasem ulegać i pozwalać jakby nieświadomie, nie zauważać, że naszą percepcję zaburzają, modyfikują tradycje, stereotypy. Hmm. Ile jest ciebie w tobie, a ile, ile ludzi wokół? Hmm. Tego, co się zwykło, do czego się przywykło? Bądź świadomy tego, że jesteś świadomy. Kolejny ze świetnych takich osobliwych cytatów Eckharta. Inny. Czy potrafisz usunąć myślenie z postrzegania? Mam wrażenie, że ja o tym już opowiadałem. Nawet już nie wiem, czy w Waldenowskim cyklu, czy w mojej innej audycji. To są rzeczy, o których lubię opowiadać, więc może nawet i tu, i tu opowiadałem. Usunąć myślenie z postrzegania, chłonąć, po prostu chłonąć. Mówiłem wcześniej o tych filtrach, o indywidualnej percepcji, że, że jesteśmy w stanie postrzegać rzeczywistość, doświadczać poprzez pryzmat własnej osobowości, poprzez pryzmat własnego charakteru, własnych filtrów, własnego gustu, nawet uprzedzeń, skojarzeń. To wszystko, filtruje. Ale, ale nie tylko to. Jeszcze jest kwestia etykietowania przecież. Ciągle coś etykietujemy, osądzamy, oceniamy. Mamy do tego nierzadko inklinację. A co, jeżeli się tego pozbyć? Czy nie da się wtedy postrzegać rzeczywistości? Jest ciekawe zagadnienie, bo okazuje się, że jak najbardziej da się i co więcej można dojść do wniosku, jeżeli jesteście wrażliwym czy sensytywną osobą, to można dojść do wniosku, że wręcz odwrotnie, czym mniej będę etykietował cokolwiek, czy osądzał, oceniał, jakby dystansuję się od tego, nie będę tego robił, tylko skoncentruję się na samym postrzeganiu stricte. Tym bardziej to coś może do mnie dotrzeć. Idealnym Przykładem, ilustracją tego fenomenu jest zjawisko pierwszego razu. Tak to lubię nazywać. Czyli um, sytuacja, w której stykasz się z czymś po raz pierwszy. Absolutnie pierwszy w życiu. Na przykład, kiedy jesz jakiś owoc lub, lub danie, posiłek, którego jeszcze nigdy wcześniej w życiu nie jadłeś, nie jadłaś. No, wiesz, że tego nigdy wcześniej nie jadłeś, nie jadłeś i co się wtedy dzieje? to Twoje zmysły prawdopodobnie będą wyostrzone. Taka maksymalnie badawcza postawa, maksymalnie uważna, żeby jak najbardziej dotarło do Ciebie jakie to coś jest. Bo przecież to jest nowe, całkowicie nowe, całkowicie nieznane, więc żeby jak najwięcej jakby wyciągnąć informacji, uzyskać z tego i później opisać w efekcie, że to jest takie, takie i takie, no to potrzebujesz być jak najbardziej uważny, maksymalnie uważny. I to jest taka święta, genialna chwila, czas taki, taki dziewiczy, w którym, w którym doświadczasz tego, czego doświadczasz, całkowicie czysto, bez żadnych etykietek, bo jeszcze nie masz żadnych na temat tego. Wtedy to do Ciebie dociera. Dopiero w tym momencie tworzysz etykietki, ale nie musisz tego robić. Możesz, ale warto zauważyć, że to coś jest takie, jakie jest bez etykietek i warto zauważyć, że to coś jest jakby takie maksymalnie niesamowite wtedy. Natomiast zaczyna powszechnieć, zaczynasz mniej tego czuwać kiedy doświadczasz tego następnym razem i następnym razem i następnym razem, bo po prostu nie jesteś już prawdopodobnie tak bardzo uważny czy uważna. Bo wydaje się po co? Po co być, skoro to jest przewidywalne? Po co być uważnym? Mogę machnąć ręką i pozwolić, żeby rzeczy przepływały. Hmm. Ile chcę tak oddać własnego życia, wyrzeknąć się, gdyby w ten sposób. Usunąć myślenie z postrzegania. To mi się też kojarzy z koncepcją wyrażania własnych myśli. mam no, w tym słowiu własnych. Ale wiesz, jeżeli masz coś do powiedzenia, to co masz do powiedzenia? Wydawałoby się, że to wyjdzie dopiero wtedy, kiedy to powiesz. Lub pomyślisz. Ale, jeżeli się tak nad tym głębiej zastanowić, można odkryć, że to, co masz do powiedzenia czy do przekazania istnieje wcześniej. Jeszcze zanim to wypowiesz, czy to na głos, czy w swoich myślach. Nawet zanim wypowiesz to w swoich myślach, to już tam istnieje. Gdyż przecież, wiesz, żeby ubrać to w jakieś słowa, nawet w myślach własnych, to potrzebujesz już to mieć. Żeby wiedzieć, co ubrać w słowo, w jaki sposób. Potrzebujesz mieć ten materiał źródłowy, nad którego ekspresją się zastanowisz jak to wyrazić słowami na przykład więc to musi istnieć wcześniej to musi już w sobie istnieć cały ten komunikat, który wyrazisz w słowach, czy to w swoich myślach, czy na głos ten cały komunikat musi już istnieć wtedy wcześniej on nie zacznie istnieć dopiero w momencie kiedy go wyrazisz on już istnieje wcześniej Możesz go sobie uświadomić i w następstwie myśleć, jak go wyrazić. Ale on istnieje jeszcze zanim o nim pomyślisz. To jest fascynujące zagadnienie, bardzo obszerne. Opowiadałem o tym zagadnieniu zarówno w cyklu waldenowskim, mam takie wrażenie, jak i w innej w ogóle audycji. Ja to nazywam komunikacją niewerbalną warstwą pod słowami leżącą, tak w uproszczeniu, w przenośni można by rzec. Niewerbalna, niezwerbalizowana w jakikolwiek sposób warstwa treści, ale jednak jak najbardziej istniejąca. i To zagadnienie, może nie chcę się w to tak zagłębiać teraz, bo to jest dosyć obszerna dygresja, ale ono powodem, dla którego ono jest tak fascynujące, jest to, że jest jak najbardziej możliwa komunikacja w ten sposób. Również, czyli komunikacja, wyrażanie bez ekspresji, po prostu jakby na tym poziomie świadomości, czyli jesteś świadom, zanim cokolwiek chcesz wyrazić w słowach, nawet we własnych myślach, choćby tylko, to musisz być świadomy tego, co chcesz wyrazić. To tam jest. I teraz sens w tym, że jest jak najbardziej możliwe operowanie tym i komunikowanie się tym bez wyrażania tego. Jest możliwe jakby zastopowanie tego procesu po drodze i wcale nie jest niezbędnym wyrażenie czegoś w słowach, czy nawet w formie słów, w myślach, żeby móc się komunikować, żeby to był komunikat całkowicie dojrzały, całkowicie kompletny, całkowicie zrozumiały. On wręcz jest zrozumiały i dojrzały bardziej niż słowa, dlatego, że słowa stanowią bardzo ubogą i ograniczoną formę nośnika naszych myśli. One mogą tylko skrawek wyrazić. To są tylko jakby takie drogowskazy, które mają bardziej nam coś uzmysłowić, dać pojęcie i to względne, bardzo względne. Ale są bardzo dalekie od telepatii, natomiast ta warstwa leżąca podstaw oryginalnej, ten materiał źródłowy, jak to wcześniej określiłem, on jest całkowicie pełen, kompletny, ma wszystkie informacje. Tak najbardziej zrozumiały. I można nauczyć się komunikować tym. Na przykład, jeżeli się modlisz czy wizualizujesz, to możesz nauczyć się modlić lub wizualizować w ten sposób i może się okazać w ten sposób znacznie bardziej skutecznym. W ogóle może się okazać dla Ciebie bardziej przyjemnym, łatwiejszym. <todgłosy> na początku tylko osobliwym, ale dla mnie się okazało przyjemnym, łatwiejszym taki, mógłbym to nazwać poetycko, głos serca po prostu. tak Jakbyś bezpośrednio rozmawiał serce w serce, a nie usta w usta. <głos> czy uszy w uszy. Wiesz. Nie być ograniczonym formą ekspresji. Jakąkolwiek by to forma nie była. Jakikolwiek język, czy, czy inna forma ekspresji, bo przecież jest ich mnóstwo. Ja mogę wyrażać to, co mam do powiedzenia, do przekazania za pomocą muzyki, za pomocą obrazów czy malując obraz za pomocą śpiewu pomgłosu, mnóstwo ale nadal to będzie ograniczona forma ekspresji ograniczony nośnik tego co we mnie, tego materiału źródłowego a on tam jest można, można jak najbardziej nim operować Więcej nie będę o tym mówił. Gdzieś tam w cyklu Waldenowskim pewnie o tym mówiłem. Zapraszam szerzej. Natomiast to usunięcie myślenia z postrzegania to faktycznie też jest właściwie bardzo styczny proces. Adekwatnie, analogicznie do, do tego materiału źródłowego, który w nas jest, którego możemy być świadomi i mimo porować, Tak samo z postrzeganiem. Żeby postrzegać, nie musisz myśleć. Możesz, ale nie musisz. W chwili, kiedy zaczynasz myśleć o tym, czego postrzegasz, to już to zubażasz. Bo hmm, zaczynasz to etykietować. W każdej chwili, kiedy zaczynasz to etykietować, coś temu odbierasz. Już niedawno podawałem taki przykład powiedzmy z jabłkiem czy jakimkolwiek innym owocem, bez względu jak kwiecistym, drobiozgowym językiem opisałbyś czy opisałabyś smak jabłka, bez względu jak obfity byłby to opis detaliczny, to on będzie w ogóle niczym nie marzę ze względem doświadczenia jabłka, kiedy po prostu go skosztujesz. Żadne słowa tego nie wyrażą. Możesz mówić, że smakuje przyjemnie, ciepło, lekko, cierpko, kwaskowato, trzeba ta taką konsystencję, inną, ale hmm. nic nie zrekompensuje, czy nie będzie w ogóle nawet równoważne, nawet zbliżone do, do tego doświadczenia. To są tylko słowa. Nawet żeby było ich tysiące, to hmm. zupełnie nie to. A okazuje się, że Hmm, bez słów może być jak najbardziej pełne, bogate doświadczenie. Może się nawet okazać, że czym mniej, czym mniej słów, tym lepiej. Czym <grym grym> mniej tych konceptów, tych, tych szufladek, przegródek w umyśle, tym lepiej. Czym mniejsza ta skłonność do klasyfikowania, szufladkowania, etykietowania, tym lepiej. Tym to doświadczenie bogatsze. Hmm. Bo nie mamy wtedy skłonności do, do bycia mniej uważnym na poszedł szufatkowania. Zamiast uważnie, maksymalnie dawać czemuś uwagę, jakby chłonąć maksimum z tego czegoś cokolwiek by to nie było, tak jak ten syndrom pierwszego razu, to po prostu klasyfikujemy to. I możemy na przykład poczytać sobie, na Wikipedii, jakie na przykład owoce są kwaśne, jakie są słodkie i dać sobie spokój z ich kosztowaniem, bo na przykład nie lubimy mm, owoców danego typu nie będziemy ich jeść, podczas kiedy czy one naprawdę tak samo smakują wszystkie. No Ale wróćmy do cytatów dalej. Zwracanie uwagi na własny oddech odciąga uwagę od myślenia i tworzy przestrzeń. To jeden ze sposobów wyostrzenia świadomości. A, taki dosyć praktyczny faktycznie sposób. Hmm. Oddech. Nie bez powodu koncentracja na oddechu jest jedną z rdzennych w ogóle metod pomocowych w medytacji. Hmm. Gdyż właśnie faktycznie faktycznie odciąga uwagę od myślenia. Wspomaga wówczas tworzenie takiego charakterystycznego stanu, który sprzyja medytacji, który tutaj Eckhart określi mianem przestrzeni. Jeden świadomy oddech wystarczy, aby wytworzyć trochę przestrzeni tam, gdzie wcześniej płynął nieprzerwany strumień myśli. Kolejne świetne ujęcie sprawy. Banalnie prosty sposób na to, żeby wyciszyć myśli. W pełni skoncentrować się na oddechu, być jego świadomym, wsłuchać się w oddech ciała. On tam nawet jeszcze lepiej się wypowiada o oddechu. Oddychanie nie jest w zasadzie tym, co robisz, lecz tym, czego jesteś świadkiem, gdy trwa. Oddychanie odbywa się samoczynnie. Wykonuje je inteligencja znajdująca się w ciele. Wystarczy, że się temu przyglądasz. Nie potrzeba żadnego napięcia ani wysiłku. Zauważ także krótkie zamieranie oddechu, zwłaszcza nieruchomy punkt na końcu wydechu, zanim znowu zaczynasz nabierać powietrza. To są takie wskazówki na obserwację oddechu w praktyce. W sporej mierze również one wskazują na to, że Faktycznie oddech jest czymś, co dzieje się samo przez się. I w związku z tym można pewną niesamowitość z tego wyciągnąć, zacząć, zaczynając to obserwować. Hmm. Jaką niesamowitość? A no, mianowicie udowodnić sobie, że to może mieć miejsce samo się. No generalnie się o tym nie myśli, więc niby wiemy, że ma. No tak, wiem niby, że ma to miejsce samo się skoro generalnie zwykle nie przykładam wagi do oddychania, a że nadal żyję, to pewnie oddycham. <śmiech> Ale co się, dzieje, co się dzieje, kiedy zacznę obserwować ten oddech? Na początku możemy ulec takiemu, hmm, takiej pokusie, że tak powiem, czy takiemu odruchowi, że skoro, skoro kieruję tam uwagę, to muszę to kontrolować, czyli jakby oddycham tak, jak chcę. Czyli to, jak oddycham, to jest podyktowane tymi, moją wolą. Ale po jakby większej koncentracji na tym mogę odłożyć to na bok i przestać kontrolować oddech, po prostu obserwować. Zadać sobie pytanie: hmm, skoro oddycham, jakby oddychanie ma miejsce w przez się, no to jakby to zrobić, żeby być tego świadkiem? Jakby to było, być tego po prostu świadkiem, zobaczyć jak to działa. Przestać po prostu mieć jakąkolwiek intencję wpływu, modelowania oddechu, jakiegokolwiek wpływu na to, jak oddycham. Tylko po prostu pozwolić ciału, żeby oddychało jak chce, czyli tak jak zwykle. Pozwolić ciału oddychać według własnej woli. To jest niesamowite, bo ciało posiada pewną własną inteligencję, jak najbardziej, która zarządza wieloma procesami w organizmie, dzięki czemu te nasze ciała, organizmu funkcjonują. Mnóstwo tam procesów ma miejsce. To jest niesamowicie złożona, skomplikowana maszyneria. Między innymi oddychanie. I możemy się temu przyjrzeć. Procesowi oddychania po prostu pozbywając się intencji jakiegokolwiek wpływu, jakiegokolwiek modelowania. Nie ma, że teraz zrobię wdech, teraz zrobię wydech, czy coś. Tylko pozwolę po prostu ciału decydować. Jak pozwolić ciału decydować? Wczuć się, co jest dla ciała najbardziej komfortowe. Cokolwiek nie jest naturalne, to będzie stawiało opór. Po prostu, to tak jak wiesz, kładziesz się i postarasz zrelaksować. Czyli starasz się przyjąć taką pozycję, która będzie jak najwygodniejsza dla Ciebie, konkretnie dla Twojego ciała. To powinno być stosunkowo łatwe do oceny zdać sobie sprawę, jaka pozycja jest, jak bardzo wygodna dla ciała, jaka jest wygodniejsza. Można się chyba dosyć łatwo wczuć we własne ciało i stwierdzić, że na przykład taka pozycja jest w takim stopniu wygodna. Co mogę jeszcze zrobić, żeby była wygodniejsza? Jak jeszcze ułożyć? Może nawet odrobinę przesunąć jakąś część, czy hmm, może zwolnić jakieś naprężenie, rozluźnić się, jakieś mięśnie, coś to powinno być stosunkowo łatwiej zdać sobie sprawę, jaka pozycja będzie jak najbardziej dla ciała wygodna, dla nas wygodna, rozluźniona. Podobnie z oddechem można stosunkowo łatwo zdać sobie sprawę, jaki oddech jest najbardziej naturalny. To będzie ten, który przychodzi jak najłatwiej, bez żadnych oporów, bez żadnej potrzeby, wysiłku. Hmm. Wtedy mogą się okazać rzeczy zaskakujące dosyć, obserwując własny oddech. Ja podczas medytacji docierałem do takich dosyć zaskakujących spostrzeżeń. Na przykład zauważałem zaskakujące długie przezyw w oddychaniu, że mojemu ciału odpowiada to robić zauważyłem, że odpowiadałem mu oddychać bardzo powoli, że to może w ogóle te przerwy mogą trwać tam, gdzie inna osoba potrzebowałaby zrobić dwa, trzy, cztery oddechy. To tak u mnie na przykład zaobserwowałem brak w ogóle oddechu. Różne takie rzeczy. W każdym razie wiesz, pozowe, obserwowanie własnego oddechu i próba dojrzenia jak najwięcej detali w nim. Ile trwa, za, zaobserwować, ile trwa wdech, ile trwa wydech, w jakich odstępach, w jakiej częstotliwości. To wszystko wymaga uważności i jest coś niesamowitego w tym obserwowaniu, jak zewnętrznego bytu, bo w istocie to jest zewnętrzny byt. A co dobrego się wtedy dzieje w kontekście świadomości, to to, że to właśnie tworzy taką przestrzeń bez myśli, faktycznie. Jesteśmy zogniskowani ym, na jednym temacie, i wszystko inne odchodzi na bok przestaje istnieć właśnie poprzez to zagliskowanie, poprzez tą koncentrację. Tego samego schematu używa się w medytacji w jakiejkolwiek innej formie, czy to stawiając przed sobą zapaloną świeczkę, czy koncentrując się na czymkolwiek innym. Używa się tego samego triku, po prostu koncentracji na jednej rzeczy. Oddech jest tutaj o tyle przystępny, że mamy go zawsze pod ręką. Nie trzeba nic robić zapalać świeczki, kadzidełka, nic takiego. Nie trzeba w nic siebie wyposażać, żeby mieć pod ręką tą rzecz, na której możemy się skoncentrować i faktycznie możemy ją obserwować jako coś zewnętrznego, jak jakieś wahadełko, czy coś takiego. To faktycznie jest jak najbardziej możliwe, gdyż ciało faktycznie oddycha samo. My możemy, ale nie musimy wcale w to ingerować. Możemy to obserwować, tylko i aż a poprzez taką obserwację możemy, jak to się mówi, zaznajamiać się i oswajać z tą rosnącą w nas, uintensywniającą się przestrzenią świadomości bez innych myśli. Hmm. Zwracanie uwagi na własny oddech zmusza do przebywania w chwili obecnej, co jest podstawowym warunkiem wszelkiej przemiany wewnętrznej. Zawsze, gdy skupiasz uwagę na oddychaniu, całkowicie znajdujesz się w teraźniejszości. Tak. To jest kolejna hmm, konsekwencja, kolejny profit. No bo kiedy się może oddech, jakby kiedy może mieć miejsce, kiedy się może wydawać? Tylko teraz. Więc to jest świetny sposób na zakotwiczanie się w chwili teraźniejszej, w chwili obecnej. prosty, szybki sposób wydawałoby się. Jak się sprowadzić z powrotem to tu i teraz? Koncentracja na oddechu. On zawsze jest obecny. Nawet nie potrzebujemy go włączyć, zapuścić. Co potrzebujemy włączyć, zapuścić z powrotem, to własną uwagę. Łatwe narzędzie. Przebudzanie polega na przemianie świadomości, kiedy to myślenie i świadomość oddzielają się od siebie. Tak Eckhart zdefiniował na przykład przebudzenie. Myślenie i świadomość. Hmm. Oddzielone. W sensie niezależne. Nie ma hmm, tej takiej hipnotycznej formy, że jesteś całkowicie zahipnotyzowanym w myślach, utożsamionym z nimi. Nie ma tej sytuacji, w której jesteś łyżką. Jesteś tak bardzo zaangażowany, zaangażowana, że, że utożsamiasz się z łyżką i więc jakby uważasz, że jesteś łyżką i tylko łyżką i z perspektywy łyżki żyjesz, to jest epicentrum. To jest bardziej esencjonalne ujęcie tematu rozszczepienie świadomości i myślenia. Tak jak tam mieliśmy świadomości, a ego czy tożsamości, tak tutaj świadomość i myślenie. Rozróżnić to. Być świadomym, myśląc. I potrafić nie myśleć. A to wszystko i tak iluzja, bo tak naprawdę to nie myślimy tak czy owak, tylko raczej Jesteśmy świadomi myśli, możemy się w nie angażować, ale określenie, że myślimy, jest umowne. Myślenie, tak zwane, oznacza bardziej nastrajanie się na myśli, dawanie im uwagi, przyglądanie się im. Zaczyna się od świadomości, że coś się pojawiło, jakaś myśl w naszej przestrzeni, a może to owocować tym, że damy tej myśli więcej uwagi, rozbudujemy ją poprzez to lub nie. Niemniej jednak, hmm, Eckhart określa mianem przebudzenia, coś, co się rozpoczyna od tego, czy polega na tym, że, żeby być niezależnym, czyli to mieć zupę łyżką świadomie, że jesteś tą osobą, która je tą zupę łyżką. A nie, że jesteś łyżką. Hmm. Czyli nie jesteś tak naprawdę swoimi myślami. Nie jesteś nawet tą tożsamością, którą te myśli wydają się formować, opisywać. To jest tylko narzędzie. Hmm. A Ty patrzysz, patrzysz, obserwujesz, bawisz się, grasz. Jak dziecko z zabawkami, jak w grze The Sims. To jest bardzo podobne, bardzo dobra analogia. Myśli, tożsamości, to wszystko po prostu kolejne zabawki. Najważniejszy jest stan Twojej świadomości, a wszystko inne ma wartość drugorzędną. Dlaczego, dlaczego tak? Myślę, że dlatego, iż do względu na to, co będzie wokół nas, to stan naszej świadomości przede wszystkim determinuje, jak będziemy to postrzegać. I czy w ogóle to do nas dotrze i w jakim stopniu? Hmm. Rzeczy wielkie wyrastają z małych, które cenimy i na których nam zależy. To inny cytat. Jeszcze inny. Cała twoja życiowa wędrówka składa się w istocie z kroku, jaki stawiasz w tym momencie. Zawsze jest tylko ten jeden krok i dlatego poświęcaj mu całą swoją uwagę. Nie znaczy to, że nie wiesz, dokąd zmierzasz, lecz znaczy, że ten krok jest najważniejszy, a Twój dalszy los ma znaczenie drugorzędne. I to, co napotkasz na drodze przeznaczenia, zależeć będzie od jakości tego jednego kroku. Mówiąc inaczej, to, co czeka Cię w przyszłości, zależy od stanu Twojej świadomości teraz. Dla mnie najbardziej takie inspirujące w tym cytacie jest to stwierdzenie, że cała Twoja życiowa wędrówka składa się w istocie z kroku, jaki stawiasz w tym momencie. Że zawsze jest tylko ten jeden krok i dlatego poświęcaj mu całą swoją uwagę. I że ten krok, to właśnie ten krok jest najważniejszy. To są dla mnie najbardziej inspirujące fragmenty. Też takie niestereotypowo brzmiące, dlatego że stereotypowo wydawałoby się, że mało jest w naszym życiu rzeczy ważnych. Takich istot, najistotniejszych, że co reszta, jakby większość zawartości życia to są trywialności, formalności. Kluczowych rzeczy jest mało. Podczas kiedy tutaj mamy zgoła odmienną perspektywę, w której świetle wszystko jest ważne. Właściwie najważniejsze jest wszystko, co się dzieje teraz. Ten moment, to, co robisz teraz, to jest jakby najistotniejsze. Dlatego, że tylko to istnieje. Wracamy do tego konceptu, że istnieje tylko chwila obecna. A więc to, co robię w tej chwili, tylko to istnieje. Więc to jest kluczowe. Jakość tego jest kluczowa dla tak zwanej przyszłości mojej. Bo to jest jedyne, czego mogę się chwycić, to jest jedyne, na co mam wpływ. To, co ma miejsce Twittera. To jest kluczowe. To jest najważniejsze. Jakość tego kroku, który robię teraz. Czymkolwiek by to nie było, czy to będzie jakaś stereotypowo duża rzecz, czy to będzie stereotypowo rzecz trywialna, to od jakości tego będzie zależała jakość mojego życia. Przede wszystkim, tam w innych miejscach jeszcze karta to wskazuje, w Nowej Ziemi, przede wszystkim zależy to od, od jakby naszej perspektywy, z, z jaką będziemy to robić. Od stanu naszej świadomości, z jaką będziemy robić to, co robimy, bez względu na to, co to będzie. Nawet trywialna rzecz, robienie prania, zmywanie naczyń. Stany naszej świadomości, stopień obecności stanowią główne determinanty jakości naszego życia. Całego. Stąd Stąd ważne jest to przypomnienie, żeby, że ten moment jest najważniejszy. Ten krok, co teraz postępuję, co teraz podejmuję, czymkolwiek by nie był. Jakkolwiek by nie był ucieleśniony, w jakiejkolwiek formie by się nie manifestował. Cokolwiek, inaczej mówiąc, cokolwiek, czegokolwiek bym teraz nie robił, to to jest najważniejsze. Zawsze. To, co teraz robię, jest najważniejsze. Rezultatem tego przeniesienia się w sferę niepewności była książka Potęga Teraźniejszości, którą większą część napisałem w Kalifornii i Kolumbii Brytyjskiej, mimo że nie miałem tam własnego domu. Nie miałem prawie żadnych dochodów i żyłem z oszczędności, które szybko się wyczerpały. W gruncie rzeczy jednak wszystko pięknie się ułożyło. Gdy byłem już bliski ukończenia książki, zabrakło mi pieniędzy. Kupiłem los na baterię i wygrałem tysiąc dolarów, co pozwoliło mi się utrzymać przez następny miesiąc. No i ten cytat dotyczy Tertosa, jednak już poza tym, że odsłania przed nami ciekawostki backstage'owe dotyczące pisania potęgi teraźniejszości. W jakich okolicznościach on pisał tę książkę, że to nie były zbyt komfortowe. To cytat traktuje o czymś, co Eckhart ujmuje jako przeniesienie się w sferę niepewności. Um, hmm... On, to jest jedną z rzeczy, o których on pisze w Nowej Ziemi, o umiejętności życia w niepewności, jakby, czy inaczej, żeby nie potrzebować gwarancji, mieć zaklepanie, że wszystko będzie dobrze. Hm. Jak często jest tak, że potrzebujemy mieć faktycznie zaklepane bezpieczeństwo i komfort w życiu, żeby, żeby móc pozwolić sobie na to, żeby czuć się dobrze, żeby faktycznie robić maksimum jakości, być sobą maksymalnie. Bo jeżeli nie mamy zaklepanego bezpieczeństwa czy komfortu, to możemy czuć się dyskomfortowo i nie być w pełni sobą, nie być gotowym do życia pełną piersią, jeżeli się nie ma zaklepania tego. Ale czy to życie pełną piersią nie jest możliwe naprawdę bez tego zaklepania? Może nie zawsze, ale nierzadko może się okazać, że jak najbardziej jest to możliwe. Hmm. Tym bardziej, jeżeli się zrozumie, czym ta przyszłość jest, bo przecież zaklepywanie, to, to kolokwialnie mówiąc przenośnie, zaklepywanie bezpieczeństwa, że tam jakieś gwarancje, że jutro będzie dobrze, to wszystko dotyczy przyszłości, która przecież z pewnego punktu widzenia właściwie nie istnieje istnieje tylko i wyłącznie chwila obecna, a jeżeli istnieje tylko chwila obecna, to jakiego zaklepywania potrzebuję? Co mam sobie zaklepywać? Hmm. Poza tym myślę, że też w kontekście tak zwanego prawa przyciągania, czy tego jakby emanowania komunikatem, tak jak już mówiłem, że Twoje czyny również są komunikatem, również można postrzegać jako komunikat jakby zawierający to, czego chcesz, wyrażający to, czego chcesz, Twoje własne czyny, Twoja postawa w życiu, to jeżeli powolisz sobie na bycie maksymalnie sobą i czerpanie z życia pełnymi garściami tu i teraz, również w sytuacji, w której nie masz zaklepanego bezpieczeństwa w życiu czy komfortu, to co Twoje czyny będą mówiły wówczas, to Twoje czyny będą mówiły, że one będą wyrażały komfort, szczęście, swobodę, czerpanie pełną piersią, czerpanie maksimum z życia, bycie maksymalnie sobą, jak myślisz, co to przyciągnie do Twojej rzeczywistości. To jest dokładnie taki komunikat, że tego chcesz. Zgoła odmienny od komunikatu kogoś, kto czułby się, powiedzmy, uwolniony czy um, um, ograniczony. Stresowany brakiem gwarancji. Po co? Stresować się brakiem gwarancji. A jak żyją osoby, pomyślmy o tym, jak żyją osoby, które wiedzą, że umrą. Na przykład zdiagnozowano u nich jakąś śmiertelną chorobę i nie ma już żadnej dyskusji. Znamy ten stereotyp, że spora część tych osób zaczyna wtedy żyć pełnym piersią, faktycznie. Dopiero wtedy. Tak, taki w ogóle odwrotny mechanizm. Mają gwarancję, ale nie bezpieczeństwa, tylko odwrotnie, mają gwarancję końca. I się nagle okazuje, że to odblokowuje w nich skutecznie życie pełnią życia. Więc jak? Jest możliwe życie bez gwarancji bezpieczeństwa, czy nie? I czy potrzebujemy diagnozy śmiertelnej choroby, żeby tak żyć na co dzień. Czym są w tym świetle jakieś dyskomforty, stresy, ograniczenia dotyczące braku gwarancji czy, czy może niepełnej gwarancji bezpieczeństwa, komfortu w przyszłości naszej własnej? Inny cytat. Poczuj, że jesteś furtką, przez którą energia płynie za Twoim pośrednictwem, z, nieprzeja z nieprzejawionego źródła dla dobra wszystkich. Ten styl mi się spodobał, dlatego że również lubię spoglądać na siebie i na każdą inną osobę jako na narzędzie, przez które przepływa coś wyższego, wyższa energia. Jak postrzegam, lubię postrzegać siebie i Każdą istotę w ogóle jako takie narzędzie, które może się dostroić do um, tego głosu Boga czy Wszechświata i pozwalać tym samym w jak najwyższym stopniu temu głosowi się manifestować tutaj, wyrażać. Czyni się to za pośrednictwem pasji, inspiracji, wsłuchiwania się we własny głos wewnętrzny i dawania mu posłuchu po prostu, czyli angażowania się we własne pasje. Hmm. to, co najsilniejsze w nas, co nas najbardziej pasjonuje, ekscytuje, porusza. Wsłuchiwanie się w siebie i dawanie wyrazu temu, co tam najsilniejszego jest. To nas najbardziej pociąga, porywa. Absolutnie odczuwam to jako coś płynącego w cudzysłowie z zewnątrz, ze źródła, mogłbym tak powiedzieć. Można to nazwać też inaczej od Boga, od świata. I, I to jest taki zamknięty, bezkresny krąg zwitalizowania ciągłego siebie wzajemnie. Hmm. Uważam, że to jest naszym przeznaczeniem. Bo uważam, iż jesteśmy jacy jesteśmy nie bez powodu, tylko celowo jak najbardziej. Na przykład, jeżeli masz talent do gry na pianinie, fortepianie, to uważam, że masz go po to, żeby to robić, żeby wyrażać ten głos Boga, głos wszechświata, hmm. w ten sposób konkretnie. Uważam, że to jest wręcz Twoja powinność. Oczywiście, hmm. znaczy, może powinność to za dużo słowo, ale przeznaczenie To jest coś, w czym możesz się najbardziej spełniać i wyrażać w tym samym wszechświat. furtka przez którą energia płynie za Twoim pośrednictwem. Dla dobra wszystkich. Otworzyć się jak najbardziej, jak najswobodniej i pozwolić temu przepływać. To po prostu można to uzyskiwać poprzez maksymalne angażowanie się w własne pasje. Wszystko, co nas, jak już mówiłem, porywa, pociąga. To jest w sposób taki channeling też. Tylko nie przemawiają przez ciebie inne istoty, tylko energia, pozwalasz energii przypływać Najcenniejszej, najwyższej, takiej, najbardziej mm, witalnej, rzekłbym, która może bardzo wzbogacać tą przestrzeń. W jakiejkolwiek formie to robisz, jeżeli to jest forma najwyższej ekscytacji, Twojej miłości, Twojej pasji, to jest to właściwa forma, najwłaściwsza i najsilniejsza. Inny cytat, świetny. Nie proś swego umysłu o pozwolenie, by cieszyć się tym, co robisz. Tak, świetny cytat. Hmm. Ileż razy mieszamy ze sobą niepotrzebnie pragnienia serca z weryfikacją umysłu, tak by rzec ratyfikacją. Czyli jeżeli już pozwolę sobie robić coś, pójść za głosem własnego serca, to tylko wtedy, kiedy umysł mi to ratyfikuje. Ile razy mamy taką postawę. A to jest postawa jak bardzo ograniczona przecież. Byłoby pięknie nie mieszać ze sobą tych dwóch kwestii. Przynajmniej na ile się da. i pozwalać sobie na ten głos serca, dopatrując się w nim równego, o ile nie większego stopnia wiarygodności niż w głosie umysłu. Dawać temu posłów, jak najbardziej się angażować, do względu na to, jak racjonalne czy irracjonalne to nie jest dla umysłu. Gdyż przecież czujemy ten głos serca i możemy uznać to za za coś niewygodnego, za coś niepoczytalnego, a możemy uznać, że skoro to czujemy wyraźnie wewnątrz siebie, to jednak jest jak najbardziej sensowne, logiczne i na miejscu podobnie jak umysł. Narzędzie innego rodzaju po prostu. Wydaje się potężniejszym swoją drogą, gdyż umysł działa na faktach jakichś logicznych, jak taki komputerek zaprogramowany przez ograniczonego człowieka, natomiast serce, serce wydaje się działać na nasze odczuwanie intuicyjne, wrażliwość, to wydaje się działać jak taka hmm, wszechinteligentna rzecz. Wydaje się wiedzieć rzeczy, ale nie wiadomo skąd. Ale wydaje się to bardzo przekonujące. Jak powiedzmy zakochujesz się w kimś, skąd wiesz, że to jest to? po prostu to czujesz, ale nie wiesz, w sensie to nie jest oparte na jakichś faktach logicznych. Ty po prostu to czujesz. Jest coś takiego, ale trudno to wyrazić, trudno to w słowach sprecyzować. To, właściwie to nie jest kwestia, że ta osoba ma takiego koloru włosy, takiej długości, ta, takiej wysokości, jest postury i dalej to może sprzyjać, to może stanowić jakiś atut, valor, ale to nie jest źródło tego, że Ty kochasz tą osobę. Tylko coś innego. Pytanie co? Twoje serce wie, ale hmm, nie przetłumaczy tego na język polski, angielski, jakikolwiek. Może tylko stwierdzić, że to jest ta osoba. Ale nie wyjaśni. Jakaż inteligencja za tym stoi? No, oczywiście można do tego podejść, że nie stoi żadna. <śmiech> Tylko jest to chaos. Ja, ja jestem zwolennikiem tej opcji, że stoi za tym bardzo głęboka, bezkresna inteligencja. Znacznie, znacznie hmm, szersza, potężniejsza niż ta inteligencyjka umysłu. Stąd uważam podążanie za głosem serca w tematach jakichkolwiek w ogóle. Angażowanie się w pasję i tak dalej. Uważam to za nadrzędną, wytyczną w życiu. Najlepszy, najbardziej... Nie najlepszy, najbardziej właściwy kurs tak tu źle. Najwłaściwszy. Jeżeli miałbym powiedzieć, co z takim GPS-em w życiu, to bym właśnie powiedział to. Podążanie za zewnętrznym głosem. Hmm. Dzięki entuzjazmowi postępujesz w pełnej zgodzie z zewnętrzną, twórczą zasadą wszechświata. Cytat, który mi się kojarzy, tak jakby zwraca uwagę na tą synchronizację, że słuchając wewnętrznego głosu, wsłuchując się w ten wewnętrzny głos, angażując w pasję, co przecież ma tak wiele entuzjazmu w sobie, to synchronizujesz się właśnie z tym wszechświatem Bogiem, z tym źródłem strumieniem bezkresnym energii i witalizujesz przestrzeń w efekcie. Siebie witalizujesz inny witalizujesz, witalizujesz przestrzeń. Tak bym określił jednoczenie się z Bogiem lub Wszechświatem swoją drogą. Inny cytat. Bądź wierny swojemu życiu, bądź będąc wierny swemu wewnętrznemu celowi. Zrobiłem teraz taką pauzę dłuższą, bo zadałem sobie sprawę z zaskoczeniem, że jak gdybym ponad 4 godziny nagrywał, to jest chyba trudne do uwierzenia. Dosyć trudne do uwierzenia dla mnie. <grym> Dosyć. <grym> Oj. <grym> Tego się nie spodziewałem. No to czuję się, jakbym hm, zgubił czas. Tak jak w archiwum Mix. Hm. Nie wiem, jak to minęło. Zupełnie. Wow. Niesamowite. Oj, to mi się dawno nie sprzedażyło. No ale dobra. Już nie będę dzielił, bo nie mam co dzielić. Wcześniej chciałem dzielić odcinki na dwugodzinne części, ale teraz już jest długo za późno, żeby to zrobić. Hm. Więc nie będę dzielił. Tylko powiem dalej, już kończę. Mówiłem ten co to, to trochę się oszołomiony czuję, tymi czterema godzinami i pół niemalże. Oj, oj, oj, haha. Tak, ale kiedy przyszło oszołomienie, zwrócił uwagę, dopiero jak spojrzałem na licznik zegarka, haha. Wcześniej czas nie istniał. Mogła być to dla mnie jakakolwiek ileś czasu i bym uwierzył, że nagrywałem pół godziny równie dobrze, że nagrywałem cztery To jest dla mnie to samo w odczuwaniu, w ogóle tego nie czuję. Wow. Ach. O, jak hard, jak hard. <laughs> Bądź wierny swojemu życiu, będąc wierny swojemu wewnętrznemu celowi. Co dalej? I podczas, gdy wcześniej pojęcie celu zawsze wiązało się z przyszłością, teraz ten głębszy cel można znaleźć tylko w chwili teraźniejszej, odrzuciwszy czas. Tak. Czyli chwila teraźniejsza celem samym sobie. Odrzuciwszy czas. Hmm. Czyli to jest celem narzędnym żyć jak najbardziej będąc sobą tu i teraz. Zawsze ten moment jest najważniejszy, ta chwila, ten krok, cokolwiek teraz robisz. To jest cel. Jakiekolwiek inne cele usytuowane w tak zwanej przyszłości pełnią rolę drugorzędną. One są istotne, okay, ale one są na zasadzie drugorzędnych drogowskazów. rzuciwszy czas. Koncept czasu, jakby odrzucenie tego konceptu, pozbycie się go z własnej perspektywy było jedną z bardziej istotnych decyzji na mojej drodze, swoją drogą. Dawno temu mającą miejsce. I wiele, wiele zyskałem. Może uda mi się odnaleźć taki artykuł. Przypominam sobie, kiedyś świetny artykuł napotkałem, ale nie wiem, bo to było bardzo dawno temu. Świetny artykuł, który świetnie to puentował właśnie tą koncepcję, perspektywę pozbycia się czasu, tych etykietek wszystkich. O tym też sporo opowiadałem już właśnie w cyklu waldynowskim. Ale w tamtym artykule to też było tak świetnie ujęte, że w życiu niepotrzebne są te etykietki, żeby miał miejsce. I można odkryć zaskoczeniem jaką, jak apetyczną, swobodną perspektywą jest perspektywa, w której żyjesz bez tych etykietek. Możesz przeprowadzić taki eksperyment, jeżeli masz możliwość, polegający na tym, żeby pozbyć się tych etykietek jedna po drugiej i spróbować żyć bez nich, wyobrażając sobie, że żyjesz po prostu w świecie bez tych etykietek. Ignorując to, że inni hmm. używają nich, ty po prostu ich nie używasz. I tak możesz zrezygnować z etykietek na przykład hmm. co, daty, godziny, wieku. Tak na dobry początek. <śmiech> możesz zrezygnować z etykietek typu długo, krótko, za długo, za krótko, za późno, za wcześnie, albo w ogóle późno, wcześnie. Stary, młody powyrzucać te koncerty, Czyli żyć tak, jakby nigdy nie było za późno, nigdy nie było za wcześnie, nigdy nie było za długo, za krótko. Nie ma żadnych godzin, nie ma żadnych dni, w sensie poniedziałków, wtorków, 12 czerwca i tak dalej. Nie ma liczenia lat. Po prostu żyjesz, robisz to, co robisz. Każdy czas jest właściwy, każda długość czasu jest właściwa. Nie ma powodu, nie ma żadnego powodu potrzeby mierzyć tego. Poza niezbędnie potrzebnymi, praktycznymi powodami, kiedy ten czas zegarowy jest skazany, żeby tam wpawić się w danym miejscu wtedy, kiedy druga osoba będzie na Ciebie czekać. No to okej. Okay. Tylko jakby ograniczyć do minimum używanie tego czasu zegarowego, a tak generalnie nie używać tych etykietek, nie interesować się tym... Nie włączać we własną świadomość, nie liczyć, nie mieć jakby zegarów i kalendarzy wbudowanych we własny umysł, ciągle tykających, przewartających kartki, włącznie z liczeniem, naliczaniem nam dni, że o, starzejemy się, dorastamy, ojej. Strasznie to modyfikuje naszą perspektywę. Być niezależnym. Co to znaczy być niezależnym od tego? Żyć w świecie, w którym nie ma konceptu wieku. Jesteś sobą. I tyle. Aż i tylko. Tylko i aż. Nie ma konceptu wieku, nie ma konceptu godziny, daty. Dni tygodnia, dnia tygodnia, miesiąca. Tak jak mówiłem, późno, wcześnie, długo, krótko, szybko, wolno. Nic z tych rzeczy. Zawsze jest właściwie. Mi to wiele dało i może się okazać, że nawet częściowo choćby wprowadzona ta perspektywa tam, gdzie tylko się da, może zrobić bardzo istotną różnicę dodatnią w Twoim życiu. Inny cytat. Sukces jest niczym innym jak udaną chwilę obecną. Kolejne świetne spointowanie. Udana chwila obecna. Inny cytat. Przechodząc proces budzenia się, jednoczysz się z zewnętrznym celem Wszechświata. O tym też mówiliśmy już. Jeszcze inny. Nie to co robisz, ale jak to robisz. Decyduje o tym, czy wypełniasz swoje przeznaczenie. A o tym, jak robisz, decyduje stan Twojej świadomości. To mi się kojarzy z takim robieniem rzeczy właśnie odruchowo, z przyzwyczajenia, a robieniem ich ob byciem obecnym. Całkowicie. Kiedy życie nie przepływa przez palce, bo jestem maksymalnie obecny. Tu i teraz wchłaniam wszystko maksymalnie i to wtedy może mieć notoryczny dla mnie smak takiego pierwszego razu. Marcel Proust powiedział, że przyzwyczajenie usuwa rzeczy z naszego pola widzenia. Na szczęście mamy nad tym władzę. Możemy decydować, jeżeli jesteśmy świadomi przyzwyczajenia, to już w tym momencie możemy decydować, otworzyć oczy szeroko, otworzyć wszystkie zmysły szeroko i żyć pełną piersią w każdej chwili. Właśnie z tym mi się kojarzy ten cytat. Na tym skończyłem właściwie cytaty z Eckharta, z książki. I mam jeszcze kilka przemyśleń, o których mam w o których chciałbym powiedzieć. W jednym z artykułów znalazłem coś takiego, że jeżeli Eckhart miałby dać jedną radę tylko, jeżeli mógłby, mógłby dać tylko jedną radę, to zapytano go, jaka byłaby to rada. I on powiedział, że tak teraz na żywo tłumaczę w wolnym, własnym tłumaczeniu, że cokolwiek znajduje się na Twojej drodze, jest twoją drogą. Jeżeli możesz to zaakceptować, przywitać się gdyby, przywitać tą formę, w jakiej twoje życie przedstawia się w tym momencie, cała ta koncepcja powinności przestaje istnieć. I dodatkowo w ogóle cud się zdarza, kiedy całkowicie zaakceptujesz tą formę teraźniejszego momentu, to on się wręcz może w efekcie zmieniać na lepsze. To lepiej brzmi po angielsku. Nie tłumaczyłem tego na polski, tak żeby z marszu przeczytać, stąd tak czytam na żywo. Ale jeżeli znasz angielski, to po angielsku brzmi to tak. Akurat to przeczytam, bo... Ten cytat jest bardzo też jakby taki hmm, silny dla mnie, bardzo mnie Whatever stands in your way is the way. If you can welcome the form your life takes at this moment, the entire structure of should goes out the window. And the miracle is <laughs> rozładowuje mi się smartphone. And the miracle is when you totally accept the form of this moment. It changes for the better. Hmm. Cokolwiek znajduje się na twojej drodze, jest twoją drogą, stanowi twoją drogę. Jeżeli jesteś w stanie to zaakceptować, przestaje istnieć koncept powinności. I. To może stawić że twoje życie będzie się zmieniać. na lepsze. Właśnie prawdopodobnie ze względu na to. Na ten brak oporu, brak walki. Hmm. Accept this moment as if you had chosen. You would see every condition in your life now as happening to help you transcend the condition. Transcendence is an inner phenomenon and goes beyond conditions. Who you are is not touched by conditions. Czyli tak w wolnym tłumaczeniu zaakceptuj ten moment tak, jak gdybyś sam go wybrał. Hmm. Możesz wówczas postrzegać każde okoliczności w twoim życiu jako sprzyjające tobie, wspomagające twój proces zniesienia się ponad okoliczności czyli uzależnienia od okoliczności. I ten proces uzależnienia, tego wzniesienia ponad okoliczności jest takim wewnętrznym fenomenem nad Twoim, na drodze do rozwoju duchowego. To, kim jesteś, nie jest więcej dotykane, modelowane przez te okoliczności innymi słowy. Hmm. Tak po prostu wówczas doświadczasz tego, czego doświadczasz, ale nie jesteś uzależniony od tego. Czyli wracając do tego, do tej wizualizacji, metafory jechania samochodem z punktu A do B, pamiętasz? Z miasta do miasta, że tam można przejeżdżać przez różne miejsca, to moglibyśmy to odnieść do w sytuacji kierowcy tego samochodu, który bez względu na to, przez jakie tam tereny przejeżdża, ładne, malownicze, piękne, czy jakieś tam obskurne, nieładnie pachnące, to ten kierowca zawsze znajduje się w komfortowej pozycji wewnątrz tego samochodu. Ta pozycja się nie zmienia, w sensie zawsze jest tam komfort, bezpieczeństwo. Tam się nic nie zmienia, tam jest zawsze pokój, przestrzeń, bez względu na to, co jest za oknem. I, I wiesz, gdyby ten kierowca zaczął um, buntować się przeciw okolicznościom, przeciw temu, co ma za oknem, czyli powiedzmy um, przejeżdżając przez jakieś obskurne miasto w deszcz, stanąłby, bo wpadłby w depresję, że deszcz spada, że te budynki są szare, jakieś tam niepodobające mu się jakieś ruiny i on by po prostu tak tak tak to na niego wpływało, tak by nie było w jego guście żeby stanął i się po prostu dołował to by nie mógł oczywiście dotrzeć do celu to by mocno zaburzyło <śmiech> jego trasę jego przygodę jego wycieczkę, wędrówkę a tak jest niezależny jak się wydaje nam oczywistym prowadząc samochód, jadąc z punktu A do B Taki rodzaj niezależności, cokolwiek, nie ma miejsca za tym, jakieś roboty drogowe czy nie, po prostu omijamy, objeżdżamy, jedziemy dalej i to nie burzy nam, nie rujnuje nam naszego świata, naszych emocji, przynajmniej zdroworozsądkowo nie powinno. Tak samo tutaj, względem okoliczności w życiu można podobną postawę obrać. Hmm. Accept this moment as if you had chosen. Czyli to akceptuj ten moment, tak jak gdybyś go wybrał. Hmm. Co jeszcze? Patrzę. Hmm. Zagadnienia jeszcze inne, które porusza Echo w swojej książce, to pisze, że Zwrócę uwagę na takie trzy elementy, takie stopniowanie świadomego życia, świadomego, świadomej aktywności. Akceptacja, um, czerpanie radości i entuzjazm. Czy docenienie i entuzjazm. Akceptacja to jest pierwszy krok, elementarny. To jest w ogóle jedna z tych, jeden z tych fragmentów czy motywów w Nowej Ziemi, które mnie najbardziej poruszają osobiście, gdzie on pisze o tym akceptacji, o akceptacji, o docenieniu i o entuzjazmie, jako o takich stopniowanych możliwościach, podejścia do życia, do okoliczności wszelakich. Od akceptacji się zaczyna, o tym mówiliśmy już, to jest ta bazowa rzecz, która już sama w sobie może wiele zdziałać. Bo może nam, nas uwolnić od tego ciśnienia, od oporu, walki. Ale są dalsze rzeczy też. Mamy to docenienie, czerpanie radości z tego, co robisz, przyjemności. Aż po entuzjazm w ogóle, jako tą najwyższą formę. Polecam gorąco fragmenty, w których on o tym pisze. Hmm. Na przykład pisze tak. For now, this is what this situation, this moment requires me to do. And so I do it willingly. Czyli taka, taka afirmacja przedstawiająca to w ten sposób, że na ten czas to, co mnie otacza, to jest znaczy to jest to, czego ta sytuacja, ten moment wy, wymaga ode mnie, żeby to zrobić. Więc to robię chętnie. On tam podawał przykład taki, że um, Możesz mieć na przykład sytuację, kiedy idziesz samochodem, potrzebujesz zmienić koło w jakiś zimny, deszczowy dzień, czy coś w tym stylu. Coś w ten deseń. I możesz po prostu się buntować przeciw temu, możesz tam złorzeczyć, możesz przepinać, możesz się denerwować, frustrować, złościć, ale po co? To ci w niczym nie pomoże, a tylko może przeszkodzić. Tyle oporów, niepotrzebnej energii, marnotrawienia. O ileż bardziej atrakcyjno, wydaje się taka postawa, w której po prostu rozpoznajesz, że no, hmm, taka jest potrzeba, nie ma innego wyjścia, przynajmniej tak się wydaje, i więc to jest po prostu wymaganie chwili. Na to wygląda, że to jest wymaganie chwili, tak, taki zwrot akcji. Więc, no, skoro chwila tego wymaga, i wydaje się, nie ma innego wyjścia, to... Hm, możesz podejść do tego z rezygnacją, ale możesz podejść do tego na zasadzie rozsądnego feedbacku z Twojej strony, że tak powiem. Rozsądnej reakcji, czyli... Skoro, skoro ta chwila tego wymaga, wygląda na to, że to jest wymagane, że to powinienem zrobić, no to robię to chętnie. Może nie będzie to przyjemne za bardzo, ale ale to jest ten stopień chęci, który może być wykrzesany w tej sytuacji. Mały, bo mały, ale hmm, lepszy taki niż żaden, a już w ogóle lepszy taki niż, niż hmm, wpienianie się, rzucanie piórnami na prawo i lewo. Hmm. To nie musi być taka radykalna sytuacja z deszczem, ze zmienianiem koła, w jakąś straszną pogodę. To może być Jakakolwiek, jakby jakiekolwiek zetknięcie się z jakimikolwiek ograniczeniami w życiu, atakujmy, dyskomfortem, ograniczeniem, to może być wyzwaniem dystansowania się do ograniczeń. Hmm. Że czegoś brak, że czegoś nie ma, jest jakaś niemożność czegoś, ale z drugiej strony można podejść do tego na takiej zasadzie, jak już mówiłem wcześniej, że tak ma w istocie być. Po coś. To jest lekcja chwili. I to mi sprzyja. To mam czegoś nauczyć. Są też rzeczy, które są w zasięgu przecież nadal. A może to, co nie jest możliwe, ma bardziej przekierować moją uwagę na to, co jest możliwe? Więc skoro, skoro jest tak, jak jest teraz, to widocznie tak ma być. Tak jest po coś. To nie chodzi o pasywną rezygnację i poddawanie się, tylko o elastyczną hmm, niezależność i o rozumienie sensu, o takiej postawy, w której świetle wszystko ma sens, bardzo przemyślany, bardzo intencjonalny, więc również to, co nie jest w zasięgu, ma sens, nie jest w zasięgu, bo nie jest potrzebne. To, co jest potrzebne, to jest. Więc hmm, to jest jakieś ćwiczenie, jak, jakaś lekcja konkretnej formy, lekcja konkretnej formy, bardzo przemyślana, celowa. Na miejscu, bezbłędna. Cały czas jesteśmy na miejscu, cały czas jesteśmy na odpowiedniej pozycji, tam za kierownicą w tym samochodzie. W innym miejscu Eckhart stwierdza, że Akcja w stanie akceptacji znaczy, że przebywasz w pokoju, w stanie wewnętrznego pokoju podczas jej przedsięwzięcia. Czyli cokolwiek robisz w stanie akceptacji, to znajdujesz się w stanie pokoju. To jest właśnie ta ogromna przewaga takiej postawy nad postawą, w której masz niezgodę, pozwalasz sobie na niezgodę i jest dobrze, dobrze się czujesz, jak wszystko jest po twojej myśli, wszystko jest komfortowe, jak coś jest niekomfortowe, bez względu na powód, dlaczego takim się dla ciebie jawi, dlaczego tak to odczuwasz, jak tylko coś jest niekomfortowe, to jest w tobie ciśnienie, ta wewnętrzna niezgoda, opór i jest ciężko w efekcie. Naturalnie, zrozumiałe, że jest ciężko w efekcie. Natomiast jeżeli masz akceptację względem tego, nie mylić znowu, po, po raz kolejny powtarzam, nie mylić z rezygnacją, apatią, tylko akceptację po prostu, że to jest przemyśle, zlełeś powodu i to jest ta lekcja chwili, tak ma być. To jest na miejscu. I wiesz, co możesz zrobić, co jest w Twojej mocy, co nie, i po prostu się tym zająć, to a wtedy jesteś w pokoju. Przynajmniej sobie nie robisz źle, a może nawet sobie robisz dobrze, bo nie emanujesz negatywną wibracją, tą niższą, tylko bardziej czymś przynajmniej neutralnym. O ile nie lepszym, w sensie nie bardziej pozytywnym, jakimś takim, bo można czerpać też co ciekawe przyjemność, satysfakcję z umiejętności odnajdywania się w każdej sytuacji. Po prostu robić to, co jest w zasięgu. I dawać temu całego siebie. W innym miejscu ciekawie stwierdza Eckhart, że na Nowej Ziemi to takie czerpanie radości z tego, co się robi, czerpanie radości, satysfakcji, docenienia zastąpi um, chcenie, takie egotyczne chcenie, jako siłę motywacyjną stojącą za czynami ludzkimi. To jako motywacja, co jest motywacją robienia różnych rzeczy. Hmm. o egetycznym chceniu już wspominałem wcześniej, to chodziło o takie chcenie podyktowane hmm, taką potrzebą bycia bardziej łyską. Czuję się bardziej sobą, jeżeli będę miał pięć smartfonów i sześć samochodów. To, to jaki to będzie samochód, jaki zegarek, jaki smartfon, jakie okulary, jaka marka ubrania, to wszystko będzie definiowało mnie. I będę się mniej czuł sobą, jeżeli nie będę miał markowych butów czy torebki, niż gdybym miał. Hmm. Hmm. To mi się kojarzy, że motywacja takiego chcenia, to też jest kwestia, to nie tylko, to jest szeroko zakrojony w temat, bo przecież nie tylko chodzi o rzeczy materialne, ale... To chcenie w życiu mi się kojarzy bardziej z takim, w takim szerszym kontekście um, jako motywacja. Mamy ten koncept kariery, pieniędzy, stanowisk, wpływów, reputacji, renomy. Bardzo łatwo ulec temu, żeby to zaczęło wpływać na, na nasze czyny, na to, jak się czujemy. Pojawia się taki koncept, że motywacją mogą być pieniądze, czy ta właśnie reputacja, czy cokolwiek innego, co może nasze ego dobudowywać, wzmacniać, ale motywacją może być również um, potrzeba serca stricte i na to Eckhart wskazuje to enjoyment. Enjoyment, tak. Tak, enjoyment, czyli to właśnie czerpanie radości, hm to mi się kojarzy z Richardem Stallmanem, który zwrócił uwagę na to, że on wierzy, jest przekonany w to, że ludzie bez, bez takiego konceptu pieniądza y, również by robili różne rzeczy. Przynajmniej spora część tych ludzi nadal by była aktywna w tym, co robią. Dlatego, że po prostu to lubią. Dla samego dla samej radości czerpanej z tego, dla samej satysfakcji, przyjemności, pasji, że ludzi nie trzeba zmuszać do tego, żeby to robili. Nie wszystkich. I z tym mi się skojarzyło stwierdzenie, jak Hartak jeden napisał, że na nowej ziemi to właśnie czerpanie radości z tego, co robisz, zastąpi wszelkie inne motywacje, nie, nie, nie będziesz to znaczy powszechną motywacją o ile nie jedyną, właściwie będzie tylko to tylko, że to będzie podyktowane świadomością po prostu że to jest tak naprawdę jedyna rzecz, która się liczy to, czy to robisz bo ci tak dyktuje serce, głos wewnętrzny Patrzę w notatki, jak właśnie pisze również o osobach, o właśnie takim robieniu rzeczy dla samej dla samej radości, przyjemności ich robienia. Bez, bez takiego um, warunkowania, bezinteresowności. Czyli bezinteresowne robienie tego, co lubisz. Nie po to, żeby coś uzyskać w przyszłości, tylko dla samego robienia, dla samego tego czerpania z tego przyjemności i satysfakcji. I że to może być samo sobie wzbogacające przestrzeń na tym świecie. Jeszcze jeżeli chodzi o ten cytat, bądź wierny swojemu życiu, będą wierny swojemu wewnętrznemu celowi, to mam zapisane też takie skojarzenie tego postulatu, żeby żyć w zgodzie z wewnętrznym celem, czyli co? słuchać wewnętrznego głosu, zsłuchiwać się w siebie i żyć według tego, angażować we własne pasje, głos serca i własnym, wewnętrznym głosem, to, to mi się pojawia, że, um, właśnie w ogóle ciekawe, że Eckhart określa ten element wewnętrznego celu, że on to określa mianem celu, to jest to, co mówiłem wcześniej, że dla mnie głos serca, głos wewnętrzny, nasze własne pasje, talenty, predyspozycje, to wszystko jest naszym przeznaczeniem. To jest dosłownie słowo, słowo, kiedy Eckhart też to określa na tym celu, czyli podobnie to postrzega. Hmm. I angażując się w to, jesteś wierny własnemu życiu, ono tak określa, jakby synchronizujesz się z naturą, z naturalnym rytmem i realizujesz po prostu to, do czego jesteś powołany, powołana, swoje przeznaczenie, to mi się skojarzyło z Janem Lungoldem, taką postacią, która yy, też jakby miała taką narrację mówiła o, mówiąc o starożytnych Majach, kulturze Majów. Opowiadał i Jan Lungold między innymi o tym, że Majowie mieli yy, taki system kulturowy, według którego oni wiedzieli co jest ich przeznaczeniem. Tak jakby wiedzieli jaką drogą mają iść. Przychodziłeś czy przychodziłaś na świat w ich świecie i według tego ich systemu ultrowego oni tam jakoś to obliczali. Wiedziałeś czy wiedziałaś co jest twoją drogą. Trochę jak horoskop czy wróżenie, skarb, ale u nich to miało, jak Ian o tym opowiadał, to, to zrozumiałem tak, że u nich to miało znacznie bardziej poważną formułę. To nie było nie było odczytywane jako wróżenie, tylko bardziej jako taki przydział, jak gdyby. Tak, jakbyś dostał wiarygodny dokument mówiący tobie, co masz robić w życiu. wiarygodny również w znaczeniu twojego wewnętrznego głosu. Styczny z nim. Ciekawe, na ile faktycznie tak było, na ile to było styczne, ale sam koncept hipotetycznie mi się bardzo podoba. Na szczęście my nie potrzebujemy żadnych kalkulacji tak naprawdę. Żadnych konstruktów do obliczania, co jest naszą drogą w życiu. Dlatego, że każdy z nas ma ma umiejętność słuchania się, wsłuchiwania się we własny, wewnętrzny głos. Jeżeli jeszcze nie odkryłeś, czy nie odkryłaś swojej pasji, tego, co cię porywa, to wystarczy, że wystawisz siebie na jak najwięcej bodźców różnorakich, najbardziej rozmaiconych i prędzej czy później to do ciebie dotrze, doświadczając jak największej ilości, jak najbardziej zróżnicowanych rzeczy. Jeżeli sobie na to pozwolisz, oczywiście, doświadczać, to prędzej czy później dotrze do Ciebie, co jest Twoją pasją, co Ciebie porywa. Bo prędzej czy później napotkasz na bodziec, który to w Tobie poruszy po prostu i zdasz sobie w efekcie z tego sprawę, odkryjesz to. I tym samym odkryjesz swoją drogę w życiu, Twoje miejsce na ziemi. Tak. I to byłoby wszystko. Jeżeli chodzi o Eckhart Tola i Nową Ziemię. Sam jestem pod wrażeniem. <śmiech> Jak to wyszło? Już właśnie ponad 5 godzin nagrywam. Wow. Oj. Nieźle. W ogóle to jest zjawisko paranormalne, jak to zeszło dzisiaj, tego poranka W każdym razie to był 27 rozdział Morium. Ja jestem cały czas pod wrażeniem trochę oszołomiony. Może to słychać, ale od chwili, kiedy zdałem sobie sprawę, że ponad 4 godziny mówię, no niby czas nie istnieje, ja się z tym zgadzam, ale robi na mnie wrażenie. I to by tłumaczyło w sumie, dlaczego gardło trochę jak gdyby wypiecza. Ha, ale dawno już mi tak aż czas nie biegł niezauważalnie jak dzisiaj, nagrywając podczas nagrywania Molium. Co mnie cieszy, bo poczytuję to za, za jak najbardziej pozytywny znak, że świetnie mi się po prostu to robi. Patrzę za okno i widzę soczyste, soczyste, zielone liście. Zupełnie już inaczej wygląda. Niebo nadal błękitne. Znacznie więcej światła. Takiego ciepłego, ile nie gorącego. Ptaszki śpiewają, ćwierkają. Pięknie. Stąd dzisiaj opowiadałem o Nowej Ziemi jak Harta Tola, Jednej z dwóch najbardziej znanych jego książek. Włączyłem kilka faktów na jego temat. Zarysowując jakby jego osobę. No i sporo, sporo przemyśleń na bazie cytatów. Wszystkie te cytaty z Nowej Ziemi umieszczę i po polsku, i w oryginale angielskim w notatkach do dzisiejszego rozdziału MOLIUM. Hmm. Dziękując Tobie za całą uwagę. Ciekawe, czy naraz wysłuchałeś, czy wysłuchałaś tego rozdziału, czy też raty, Ale dziękuję Tobie za całą uwagę, za cały czas spędzony z MOLIUM, ze mną. Życzę on w sobie przyjemnego poranka, dnia, może wieczoru lub nocy. A teraz, zanim się już tak ostatecznie pożegnam w dzisiejszym rozdziale, to chciałbym tradycyjnie wyrecytować pewien wiersz z moich dawnych wierszy. Dzisiejszy wiersz będzie o tyle wyjątkowy, iż jest to w ogóle jeden z bardziej wyjątkowych wierszy z mojego dorobku kilku powodów. Między innymi dlatego, że jest bardziej taki hmm, ciepły, pogodny, a to w tamtym okresie nie było częstym, jeżeli chodzi o moje wiersze. Hmm. Bardziej gdzieś tam przezierał przez niesmutek, smutek, tęsknota, samotność. Um, natomiast ten wiersz akurat należy do tych bardziej takich hmm, jakby rzec Jakie to słowo? Pogodnych, o. Ciekawe też powodem, dla którego ten wiersz jest dla mnie bardziej wyjątkowy, jest fakt, że dosyć dobrze pamiętam, jak go pisałem. To była inspiracja jakimś utworem. Jakąś piosenką. Słuchałem sobie jakiejś piosenki i ona... Coś z niej takiego czułem, że zacząłem ją sobie odtwarzać w kółko przez dłuższy czas i odczułem wyraźną inspirację i chwyciłem za wirtualne pióro i zacząłem pisać, słuchając w kółku tej piosenki, wczuwając się bardzo w ten klimat i w to, co on ze mnie wywołuje przede wszystkim, jakie obrazy, jakie odczucia. Zacząłem się wsłuchiwać to mocno, wczuwać, wczuwać, wczuwać i pisać. I tak napisałem ten wiersz. Co ciekawe, nie wiedząc przez lata w ogóle, co to był za utwór, dlatego, że tej piosenki w mp nie miałam podpisanej, dopiero później, dużo później, usłyszałem ją w jakiejś audycji, której prowadząca zwykła mówić, co puszcza, więc mogłem sobie dzięki temu namierzyć właściwie, co to dokładnie było, co to dokładnie był za utwór i kto go wykonywał. I tak dowiedziałem się, że tym utworem był These Arms of Mine. Autorstwa czy wykonany utwór przez Otisa Redinga. Ja nie znam tego wykonawcy, nie kojarzę go po nazwisku w ogóle. Może ty kojarzysz These Arms of Mine. Hmm. Może też dorzucę linka, żebyś sobie posłuchać, czy posłuchaj, jeśli chcesz. Taka spokojna piosenka romantyczna, idealna do spotkania z Twoją drugą połową. Um, tytuł wiersza. Napisanego zresztą 6 stycznia 2003 roku. Już razem. Hmm. Już razem. Woń poznaje myśli zmysłu. Głęboki brąz przedstawia się memu spojrzeniu. Moja twarz zakryta pod pianką. Rozumiem, że to moment. Delikatnie muskana. Nieśmiałym, niezdecydowanym blaskiem lampy wspomaganym latarnią za oknem. Rozumiem, że widać dwa cienie. Podchodzisz do stolika. Myśl moja odczuwa Ciebie w poszczególnych kadrach. Zatrzymujesz się na moment. Księżyc ogląda się w Twoją stronę wraz z moim spojrzeniem. Potwierdzająco zakłopotany wzrok nie, niezakłopotany, Nie jesteśmy na stołatkami. Ta miłość dojrzewała wiele w ciele. Rozumiem, że nie pozwolisz wystygnąć. Karmelowo, brązowa właściwie barwa. Spojrzeń, spotkanie. Opuszczasz wzrok bez nieśmiałości. Podnosisz porcelanę powoli. Rozumiem, że czas się zatrzymuje pod twoimi zamkniętymi już powiekami. Delektujesz się i ja z tobą, już z tobą, poczekaj, zapatrzyłem się. Uśmiech, pogodny uśmiech razem. Odprowadziliśmy filiżanki, odprowadzamy siebie wzrokiem do snu. Splecione myśli są wtedy wolne od ciała. Filiżanki może już tańczą. My tańczymy bez muzyki i bez podtekstów. Miłość, magia, muzyka. Czasu nie ma. Wiemy, nie poznajemy. Nawet Kapucino jest już metafizyczne i zdecydowanie prowadzi do nieba, naszego nieba. Mówił Thomas Lee.